Witam, Fantasmagieria, podkazu o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 399. Ja nazywam się Damian Polwaka-Dachman i ze mną jest Piotr Spiechała aka Dr. Judem. Witaj, Piotr. Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim. No jak się cieszę, że nam się udało w końcu. No w końcu, bo to już po tylu tygodniach. Tak, tak, tak. Ciągle i... coś tam planowaliśmy i tak dalej, ale to różnie. Jak człowiek jest, jak, jak mantrę to powtarzamy, ale jak człowiek jest zapracowany dużo czasu wolnego nie ma, to bardzo ciężko się zgadać, no ale e, jesteśmy o krok od 400 odcinka, który będzie, jak już słuchacze wiedzą, takim kolarzem poprzednich odcinków, ale ważne było, żeby się spotkać właśnie i pogadać jeszcze przed, przed tą magiczną liczbą. E, Bernarda nie ma, mamy nadzieję, że, że będzie w dalszej części, że się pojawi, dojedzie. E, Bernard nurkuje, chyba tak nam się wydaje. E, tak to brzmiało z, z ostatnich wiadomości enigmatycznych, które nam wysłał. E, I prawdopodobnie wy, jako już, że nie słuchacie tego na żywo, to będziecie wiedzieli, czy się pojawił Bernard, czy nie. Dla nas to okay. jeszcze nie my jeszcze, my jeszcze nie jesteśmy tego pewni. To no, jest no taki lootbox, nie? więc to jest taki odcinek, no nie, lootboxowy. Może się trafi Bernard, może nie w tym odcinku. E, no ale tak to, to wszystkiego najlepszego, Piotr, z okazji Halloween. A, dziękuję, wzajemnie. E, ja... masz już, już masz drzwi wymazane, bo ja jeszcze nie. Czy znaczy, u mnie to raczej jest, wiesz, ta polska tradycja jednak, e, mm -hmm. z ale więc pod tym względem jesteśmy przygotowani, ale oczywiście e, dzieci są e, jak najbardziej gotowe na, na zbieranie słodyczy po sąsiadach. Już jest taka, ta, ta tradycja, prawda, ta, ta amerykańska tradycja zawitała i tutaj od jakiegoś czasu. Prawdopodobnie e, Polska, która jest tak zapatrzona w ten zachód, też chyba już e, obchodzi Halloween. Nie, nie tak, jako. a człowiek, wiesz, no, biorąc pod uwagę aktualną opcję polityczną, to bywa różnie, bo na przykład um, jest jakiś taki, wiesz, troszeczkę opór e, i takie, takie, takie wręcz parcie w stronę t, tradycji, chociaż to ciężko nazwać tradycją, to raczej jest takie wymyślanie troszeczkę na siłę hmm. i pod prąd. Nie wszędzie, bo nie wszędzie, natomiast e, słyszałem ostatnio od e, znajomego, że e, syn e, jego siostry, e, siostra mieszka z rodziną w Warszawie, e, jak przyszedł do domu, to się popłakał biedny. A, bo przed taką wiadomością, że w e, szkole nie będzie Halloween, mm -hmm. tylko się będą przebierali wszyscy za postacie świętych. No nie, taki powrót do tradycji. Jak śmią po prostu no, Znaczy, te... powrót, ja bym nie powiedział, czy to jest powrót do tradycji, bo to, no, nie tak. wiem, no, za moich czasów nie było czegoś takiego. Znaczy ja, A przynajmniej nie pamiętam. Znaczy, nie, no, ja nie pamiętam, wiesz, no, dla mnie to zaduszki, jak to się ładnie mówiło, kojarzyły się tylko z jednym, ten, z masowym e, zapalaniem zniczy na, na grobach i tych właśnie... Chciałem, ca... że powiesz zapaleniem płuc, ale to też. No i oczywiście akcja z znicz yy, słynna, która zawsze była... Kończyła się nie, y, statystykami, których pokazywano, że jednak kierowcy nadal nie uważają na drogach i nadal jest te strasznie. No, bo to... Nadal są przede wszystkim pijani. To jest, to jest absolutnie niesamowite, że ludzie po prostu po pijaku wsiadają za kółko. Dla mnie to jest coś absolutnie nie, niezrozumiałego. No i, i, i wiesz, i, no, ale to też jest taka, jakaś taka mentalność, nie, że... nie, no Wydaje się, że im bardziej zaostrzasz przepisy, tym, <śmiech> tym ludziom łatwiej przychodzi je łamać. No ale e, może niedługo się to zmieni, bo będą samochody, które same się prowadzą e, i do dobrze się prowadzą. E, <śmiech> Uber e, zdominuje. Chociaż wiesz, jak się okaże, że numer upadnie pod, pod e, ciężarem tych wszystkich skandali, które, które są e, cały czas nagłaśniane a propos tam, tego, co się dzieje w, w dyrekcji i tak dalej. Chociaż ja nie powtarzam plotek. Tak słyszałem. To nie wiadomo, jak będzie. Ja, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Natomiast no, to jest troszeczkę... I to nie tylko, nie tylko z Ubera się ludzie śmieją, to też na przykład z Airbnb, że, mhm. um, że to jest troszkę tak, że, że pod wpływem jakby tej całej, um, tej całej filozofii typu sharing economy jakiejś tam infrastruktury związanej z, z obsługą aplikacji mhm. i tego całego zjawiska um, Krzemowa Dolina tak w ogólnym rozrachunku, w ogólnym, w ogólnym no, jakby to powiedzieć. No tak ogólnie rzecz biorąc, Krzemowa Dolina wymyśla od nowa koło, tak? to tak. znaczy e, Uber to tak naprawdę w tym momencie, e, w którym zaczął współpracować z konkretnymi miastami, czy z konkretny, konkretnymi państwami, jeśli chodzi o przepisy dotyczące np. ubezpieczeń, kierowców itd., itd., to de facto jest e, tak naprawdę krzy, e, Dolina Krzemowa, która wymyśla od podstaw, e, czy nie od podstaw, Usugi tylko od nowa. To tak, zwykłą korporację taksówkarską. To, jest, to tak naprawdę już jest. Z Airbnb też było jakiś czas, temu, jakiś czas temu takie ogłoszenie, że oni teraz będą mieli sieć własnych placówek. No to przecież to jest zwykła branża hotelarska. No nawet bed and nie breakfast, nie robią, natomiast... nie? Czy, czy też korzystasz czasami z bed and breakfast? Nie, nie, akurat no nie. to tak, wiesz, przychodzisz, tam jest taki mały motelik, ale przeważnie prowadzony przez jakąś rodzinę. Wchodzisz, pojawia się tam powiedzmy na dzień, dwa, Dostajesz śniadanie oczywiście i, i, i tyle, nie? To nie do, do, powiedzmy jak hotel, ale hotel oczywiście zawsze nam się kojarzy z jakimś takim wielkim budynkiem, setki pokoi, mhm. cała obsługa i tak dalej. A tu dwie, trzy osoby, prawda, rodzinny biznes i, no i, no. i to wszystko, no nie? Zresztą jak sobie pomyślałem o tym sharing, sharing economy, jak powiedziałeś, tak? To, to sobie no. pomyślałem też o tym, że no to w takim razie... No, nic innego, jak tylko zalegalizować prostytucję, no bo jednak e, kobiety, ja nie mówię, no bo to tak brzydko brzmi, bo to chodzi o kobiety, ale, ale y, no mężczyźni, powiedzmy, mają jakieś potrzeby, y, a nie mogą sobie pozwolić na przykład na żonę, tak, y, to będzie taka prostytucja, ale nie związana na przykład z, z powiedzmy, z potrzebami fizycznymi, ale na przykład y, y, y, ale też nie gosposia, taka, która przychodzi raz po tutaj dalej. to musi być coś więcej, coś jak no jak gejsza w Japonii, tak? No coś to, o, o właśnie, no, czyli znowu coś wymyślamy, coś to co już jest na przykład w innej kulturze. W ogóle ja jestem wielkim fanem tego, żebyśmy czerpali z różnych kultur, jak najwięcej, a, a bardzo e, e, przykro mi z tego powodu, że coraz więcej się mówi o tym, że branie z innych kultur to tak naprawdę jest jakby przywłaszczanie ich sobie że nie możesz założyć sombrero, bo to jest przewłaszczanie sobie kultury na przykład, nie meksykańskiej. Znaczy ciężko chyba nazwać o to ale po prostu najwyżej stosujesz symbole kultury, której nie rozumiesz. To jest tak jak noszenie, nie wiem, skarpetek z czego warą powiedzmy, tak? No to nie jest najmądrzejszy, prawda? tak, tak, tak, tylko właśnie, bo to jest wszystko tak, chodzi o balans, tak? Że można przesadzić w jakimś tym, że faktycznie, no nie? Że jak ktoś swastyka jest rozumianym symbolem na całym świecie. Nie trzeba tłumaczyć nikomu, co oznacza swastyka, nie? Ale sierpi młot, to już jest troszeczkę inaczej, nie? To już tam No sobie już tak, jest tak, stosowany tak, bardziej tak, nie tak, Chociaż tak, w tym momencie, kiedy tak. na koszulce czy coś takiego i sierbi młot, to ludzie, a takie ha, fajne, nie? Inne czasy. No, i, I ten Czegłowara to dokładnie jest to samo, co, co ten przypadek. Nie? Właśnie rozumienie kultury, a jakoś tak z, z tą edukacją jest różnie. Nie? I, i, I internet jest fantastyczny. Na pewno nie ma tutaj konsekwencji, na pewno nie ma czegoś takiego, że, że wszystkie symbole są traktowane tak samo, wszystkich reżimów, tak? No na pewno nie teraz czytamy y, powieść Dona Brauna i to już... Y, chyba jest jednak y, coraz gorzej, coraz gorzej z nim, a chociaż y, nie wiem jak z popularnością. Chociaż niedawno był w Warszawie, nie wiem czy wiesz, promował y, wiem, polską wersję książki. Początek taki tytuł nosi. I y, to było ciekawe, bo w ogóle y, ja, ja oczywiście dostałem od słuchacza y, cynk, że tak, taka, taka impreza jest. Ona była prowadzona na żywo. Ja oczywiście się nie załapałem na żywo, tylko oglądałem jakieś fragmenty, które były y, y, zaznaczone na stronie już po, pocięte do artykułu, i tak dalej, to wiesz, to było prowadzone przez jakichś dwóch konferencjach, kobiety i mężczyznę, takim, w takim stylu festiwalowym, czyli wiesz, czytałem, wiesz, jak na festiwalu zawsze jest na Magda Mołek i jakiś tam inny facet, i zanim ktoś zacznie śpiewać, to jakieś takie, wiesz, trzy słowa wprowadzenia, jakieś, jakiś może dowcip, i tak dalej. I tutaj było tak samo, nie? Wprowadzenie jeszcze tam jakieś pytania do, do, do, od publiczności do publiczności, bo tam była jakaś przedstawicielka wydawcy, pyta pytali ją, jak się sprzedają w Polsce książki, no nie czy się lepiej, czy gorzej sprzedaje i tak dalej. No i tak wiesz, a, a sam Dan Bram opowiadał te historie, ale najlepsze było to, że on po prostu nie opowiada tego z głowy, tylko czytał. I mówię, to jest to, że yy, to pokazuje, że po prostu ja już kiedyś to widziałem, jak byłem na, na żywo na spotkaniu z Danem Brownem, yy, ten wielki zawód, który był podczas premiery jego poprzedniej książki, Inferno. Że on to zrobił tak, że po prostu y, było dosyć sympatyczne takie wprowadzenie, on tam opowiadał swojej historii, skąd się wzięła u niego pasja do pisania, jaki wpływ mieli rodzice, to, tamto, szkoła, a później był wywiad. I to było w porządku, no nie? Ale, ale już widziałem, że ten, ten, ten, całą tą, y, to wszystko było przygotowane. Prawdopodobnie pytania też uznał wcześniej, że mógł się przygotować, no nie, że nie było takiej spontaniczności, że nie było takiego gawędziarstwa wiadomo, że no, kiedy masz ograniczony czas, to nie powinno się tam rozwlekać wypowiedzi, trzeba być skoncentrowanym na, na tym, co chcesz się powiedzieć, a nie to, co mogłoby się powiedzieć, ale... ale... To nie było przypadkiem na przykład transmitowane albo puszczone gdzieś w telewizji, bo jeśli tak, no to tym bardziej na pewno była presja na to, żeby te odpowiedzi były konkretne, a żeby to nie było takie pierdu-pierdu, które trzeba potem montować gdzieś, no, wiesz? no tak, tak, tak, że to jest, zawsze jest później tak, że yy, yy, tylko, że ewentualnie tam można w postprodukcji, jak już, jeśli to nie jest na żywo... Nie, zostawić tylko te ciekawsze fragmenty, nie? Bo, ten, bo sam wywiad był w miarę ciekawy, nie? bo to było tak zrobione, że to było w miarę płynne, tam nie było czytania z kartki, a tutaj właśnie widziałem, że Dan Brown siedział, miał, miał taki jakiś skoroszy czy coś tam i coś mówił niby płynnie, ale jednak cały czas, wiesz, zerkał na kartkę i jakby to, to było widać, że, że jest sobie tak, mówię, no to nie jest takie spotkanie autorskie, jakie, jakie by chciał zobaczyć. Ja, ja lubię takie spotkania autorskie, na, na których czasami się coś zdarzy chlapnąć, tak jak Sapkowskiemu, który w, w żarcie coś tam powie, co później później wszyscy podchwytują, że on nie nienawidzi gier, albo że CD Projekt mm -hmm. go szuka, albo tak, tak. no ale to jest, to jest coś, co się później z tego wynosi. Wiadomo, że czasami to jest jedna rzecz, ale czasami lepiej wynieść jedną, dwie rzeczy z jakiejś rozmowy, niż żeby ona była takim yy, wiesz, czymś, co jest i tam okej, okay, promocja, tyle. No nie? Bo Dan Brown to chyba nawet po tych wszystkich spotkaniach to nie podpisuje książek, wiesz? To jest najgorsza jego cena. Ja się dziwię, że mu się chce w ogóle przyjeżdżać do Polski, bo to chyba znaczy, że tu nie wiem, nie wiem, czy mu sprzedaż spada tak generalnie, no bo Polska to nie jest jakiś wybitny kraj zbytu. No, jemu spada sprzedaż, on musi... Ostatnio wiem, że ta jego najpopularniejsza powieść, Kod de doczekała się takiej ugrzecznionej wersji. Znaczy, urzecznienie na zasadzie, że wydanej dla young adults, czyli dla młodzieży i niektóre fragmenty, pojedyncze zdania czasami są wycinane, które brzmią zbyt brutalnie. Albo, albo zbyt naturalistycznie, to pciak. Ale tak. tam, nie, tam nie było jakichś... Znaczy nie wiem, ja nie czytałem w sumie, więc... No, ale to, to, no jest dużo nie Byłem że... przekonany, że może napisali od nowa, tak jak kiedyś były takie książeczki do nauki angielskiego, że były to przypisane... na dla papieskiej być wersja od nowa. <głos> <głos> <głos> żeby były przypisane od nowa. No ale a propos Halloween, y, wiesz też, co się zawsze wiąże z Halloween? Nie tylko to święto, ale też y, masa promocji na Steamie, na Gogu, y, na Fugle, na wszystkich sklepach internetowych. Ja coś... to przegapiłem w sumie coś, bo jak tak ostatnio, Czy ostatnio w ogóle co kupowałem, to, to to wcześniej, ale nie, nie widziałem, że była jakaś pomoc na Halloween. prawdę prawda nie zdążyłem w ogóle wejść dzisiaj na Steam, bo od samego rana, to tylko praca, praca, praca, praca. No, także... Ja na chwilę overwatcha odpaliłem i ja oczywiście. Dobrze jest czasami odpalić. lootboxy dostałem e, świąteczne i jeden to taki w postaci dyni. Nie wiem tak naprawdę, no. czy coś fajnego wylosowałem, czy nie, bo ja totalnie nie zwracam uwagi, albo nie mam e, jakby pojęcia o o rzadkości nie? tych wszystkich. Tych. No ale to chyba było z poziomu silver, więc nie było się czym ekscytować. No no. Ale no, wiesz, no, to, to jest taki, że zawsze masz jakiś event w takich grach, no, nie w tych grach jako usługach. Więc... Tak, tak. Poza tym z tego, co gdzieś czytałem, to jest też... Znaczy nie wiem, czy to udowodnione już tak konkretnie, ale... Ale gdzieś chyba na Eurogamerze był taki artykuł, a, który stawiał pytanie pod tytułem, czy przypadkiem właśnie w takich zdarzeniach, eventach i różnych takich, ta szansa na wylosowanie lepszych przedmiotów nie jest wyższa niż normalnie. Ona jest chyba na ten czas podwyższana tak dosyć konkretnie. Mm -hmm. To znaczy ja w ogóle inna jest rzecz związana z tymi właśnie z mikrotransakcjami i z tymi wydarzeniami świątecznymi, że czasami się pojawiają przedmioty, które można zdobyć tylko i wyłącznie wtedy. Taka, taka limitowana edycja do, do... Nie w sztukach, ale jakby czasowo. do, do, do Czasowo, tak, tak. Jeśli ludzie potrafią zabijać, no nie? I wiesz, pół biedy, jak można powiedzmy to kupić, nie? Że jakieś, takie, jakaś skórka do, nie wiem, do Doty 2, czy, do, czy jakaś inna pierdółka, za nie, wiem, 20 dolarów, no nie? No to wiesz, że wydasz te 20 dolarów, ale jak to będzie w formie jakiegoś lootboxa i tak dalej? Powiesz, bo, wiesz, bo kiedy, kiedy wcześniej pomyślałem sobie o lootboxie, to, to nie pomyślałem o jednej rzeczy, no nie? bo faktycznie lootbox sam w sobie, on, on nie zawiera. Niczego, co byłoby niezbędne do ukończenia gry, niezbędnego do, do, do tego, żeby, nie wiem, poznać lepiej fabułę i tak dalej. Fabułę nie, ale przez tego co e, oczywiście nie grałem, więc mogę tylko bazować na opiniach innych, ale e, Electronic Arts dostało się przecież mocno pod dupie, dlatego że cały ten system awansów, e, batter w froncie drugim było o lootboxy, no więc tam chyba jednak to były takie rzeczy, że, no, bez których nie mogłeś awansować w swojej postaci, tak? No właśnie, tu jest ten problem, wiesz, ja sobie. Nie... Ja widziałem chyba niedawno... Oni się chyba z tego wycofali koniec końców, albo troszkę, z, troszkę, troszkę zeszli z tonu, ale dokładnie jak na Kiesadzie musiałbym kupić grę, żeby się dowiedzieć, więc sorry, ale nie. To jest coś, co mi uświadomiłeś w, w rozmowie właśnie, na, na, jak wcześniej tak, żeśmy sobie czatowali. Ja oczywiście wszystkie te wpisy czytałem, tylko nie miałem czasu odpowiedzieć. i Tak, sobie pomyślałem, że będziemy właśnie o tym rozmawiać w odcinku, to to, to wtedy też, też o tym wspomnę, że faktycznie przed lootboxami, kiedy były te mikrotransakcje, to jakby ktoś, to chciał mieć wszystko, ktoś był taki kompulsywny, ale i miał pieniądze na to, powiedzmy, to mógł sobie kupić, miał spokój, nie? Te wszystkie jakby tak, dodatkowe to znaczy, skórki, jak? wszystkie te. Mm -hmm. Ale w przy lootboxach to jest praktycznie niemożliwe, bo zdobycie tej ostatniej skórki, jeśli to jeszcze byłaby rzadka, no może, może do, no, skończyć się bankructwem, bo trzeba miliony. Tak, no bo generalnie chyba, generalnie chyba o to chodziło i... Ja nie wiem tak naprawdę, gdzie się, gdzie się zaczęła cała ta afera. Po raz pierwszy chyba usłyszałem o, o tym, jak gigantyczne pieniądze Electronic Arts chyba zdobyło, ale to jeszcze nie, na, nie wiem, czy na FIFA. Może, może, to też, może to z FIFA też tak było, ale Paktor kiedyś opowiadał o tym, że oni zbili kosmiczne pieniądze i nie przyznawali się do, do tego kompletnie w żadnych wywiadach ani w niczym. Na Mass Effect 3, tak. na tych lootboxach do Mass Effect 3. Oni zbili podobno kosmiczne pieniądze wielokrotnie przewyższające wysokość kwot ze sprzedaży. Mhm. Z tego co wiem, no to do tej ostatniej FIFY, tak, z lat już jest no nieważne, 18, 19, 80, 18, tak. Tak, no bo to FIFA 2000 jest rok do przodu zawsze, to oni, oni zarobili na samych na samych tych nie wiem, tam Food, są Luzbox czy co się nazywa? Cardpack, tam, tak. tam są chyba jakieś takie pakiety z kartami mhm. tam jest jakiś taki klub, tak, FIFA coś tam klub mhm. Mhm. no to oni na samych tych kartach zdobyli 800 nie 800 tysięcy 800 milionów, to chyba jest jakaś paranoja, jeśli zdobyć, nie pamiętam, właśnie szkuczy, miałem to w głowie, ale nie pamiętam, ale nie wiem, może z 8 milionów, To no w każdym razie to są gigantyczne pieniądze, które kompletnie wykraczają poza to, co oni mogą zdobyć, sprzedając grę za te 60 dolców. Mhm. I z jednej strony mi to nie przeszkadza, bo jeśli to jest jakiś sposób na to, żeby oni yy, nie wiem, no dzięki temu, że zarabiają takie, takie duże pieniądze właśnie na tych mikrotransakcjach, na tych lootboxach, mogli nadal utrzymać yy, nie wiem, cenę gry na tym stałym poziomie, tak powiedzmy, w Ameryce też to 60 dolarów, no nie, bo wiadomo, że jak w Ameryce jest 60 dolarów, to w Polsce nigdy nie wiadomo, czy to będzie 240 zł, czy 280, czy niedługo 320, nie? bo po niby no, się to zmienia, ale, ale faktycznie jak patrzysz na, na, na tą cenę stałą w Ameryce od wielu, od, przynajmniej od, od ostatniej, od poprzedniej generacji ona się nie zmieniła, to jest to, to 60 dolarów i i okej, okay, no nie, ja, ja to rozumiem. I tak jak powiedziałeś, oni zbyli kolosalne pieniądze. Fortunę na Mass Effect 3. Ale ja jako gracz absolutnie nie odczułem żadnego dyskomfortu podczas gry, podczas kampanii. Nie? Kiedy grałem sobie misję, tak, tak, tak, byłem tak. Shepardem, tam był ten moment, znaczy ten motyw cały z, z multiplayerem, że tam niby jakieś jest, to było te, te wpływy tam się zdobywało, tam się cały czas walczyło, ale jakby ja, ja nigdy nie widziałem takiego naprawdę dużego Wpływu na samą rozgrywkę, na samą kampanię. Być może... Y nie, na kampanię nie. Kolor natomiast oczywiście, czwarty, um, natomiast oczywiście ten oczywiście Electronic Arts nie byłoby sobą, gdyby i tego nie spieprzyło troszkę, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale um, mhm. do, do tej gry był taki dodatek, znaczy tam w ogóle był dodatek z postaciami, tak? tak wszystkie DLC były z postaciami, o ile mi pamięć nie myli. Uh, I przede wszystkim jeden dodatek był bardzo istotny i to był dodatek z tym... Um, jak, nie pamiętam, jak, jak się dokładnie nazywał ten, ten, ten DLC, ale... W tym dodatku był jeden z tych pretorian, nie pretorian, czy, no, w tych mm. wiesz, takich, tej, takiej pradamnej rasy, która, która, została wytłuczona wcześniej przez tych, tak. przez żniwiarzy. Mm -hmm. A, i to był bardzo, bo jak ja potem to kupiłem i zacząłem sobie grać po raz drugi z tym gościem w załodze to było mnóstwo rzeczy fajnych i ważnych dla fabuły, mnóstwo interakcji z twoimi postaciami, przede wszystkim z Liarą. Natomiast bardzo ładny wątek i to zostało wycięte, z pod... moim zdaniem to zostało wycięte z podstawowej gry w sposób perfidny i z premedytacją, bo to powinno się było znaleźć w podstawce. To jest coś na zasadzie e, tego kolorowego Prince of Persia, kiedy, kiedy okazało się, że Ubisoft postanowił dodać dodatkowe albo tak naprawdę prawdziwe zakończenie w DLC. Oczywiście e, tutaj e, sam, tak sobie myślę no tak, no to jest tylko zakończenie i tak dalej, ale jednak yy, to był taki, może nawet nie pierwszy krok, ale taki pierwszy chyba głośny yy, w miarę yy, przypadek. No i to, co mówisz właśnie a propos Mass Effect 3, no to, to jest też ten problem, że to nie była jedna z dodatkowych misji, gdzie ktoś się jedzie, odbębni tam jakieś nowe miejsce i tak dalej, tylko to była postać, która naprawdę wprowadzała mnóstwo yy, takiej, takiej dodatkowej wiedzy, szczególnie mm -hmm. właśnie, kiedy, tutaj powiedziałeś z Jaram tam e, badało się te miejsca związane z tą rasą i tak dalej. No to po prostu, znaczy warto było jeszcze raz w sumie zagrać grę właśnie z tą postacią? Tak, tak, tak. tak. Chociażby właśnie z, z tego powodu, żeby zobaczyć, jak wygląda interakcja Eliary właśnie z tym, mm. a, z tym członkiem tej zaginionej, czy tam wybitej, wyrżniętej w pień rasy, bo, bo to naprawdę fajnie wyglądało, dlatego, że o ile mnie pamięć nie myli to, na początku lira była wpatrzona w niego jak w obrazek i w ogóle była zachwycona, tak. natomiast potem okazało się, że to była taka zwykła rasa brutalnych wojowników i takich w sumie prymitywów. I było widać po prostu w ramach tego dodatku, jak... Znaczy i w ogóle w całej grze, po kolejnych rozmowach na statku, jak Lira jest gigantycznie rozczarowana tym wszystkim, że to się okazało takie płytkie i płaskie i w ogóle. A w ogóle jak, jak myślę o tych lootboxach i ja słyszę na przykład o tym, że jakieś tam... nie Dokładnie nie wiem, czy słyszałeś tego newsa. Ja próbuję sobie teraz na szybko go odszukać. Znaczy, ja jestem generalnie na bieżąco z tymi newsami, bo staram się to śledzić, bo to jest ciekawe jeszcze z innego punktu hmm. widzenia, ale to przejdziemy jakby do tego za chwilę. Słyszałeś właśnie o tym, że, że w Wielkiej Brytanii prawodawcy chcą jakby ustalić czy przypadkiem właśnie lootboxy, to, to, to nie jest jak w jakimś stopniu hazard. To nie jest hazard, Jeśli tak, to jest tak hazard, to, to, dlatego, że to... była petycja, była petycja, bo wiesz, jak jest w Wielkiej Brytanii, że można, że można wysłać petycję z, na stronie internetowej i y, y, y, skierować ją do rządu. Jeżeli, A, czyli tak trochę bardziej szum wyszedł z tego, bardziej niż... niż tak, wyszło. no bo to wyszło na, sk na skutek tej petycji, że m, tam chyba było coś takiego, że do 10 tysięcy to ona zostanie rozpatrzona, do 15 tysięcy, nie, nie do 15 tysięcy, do 100 tysięcy to chyba podpisów to wtedy będzie czytanie w Sejmie, czy jakoś tak w parlamencie. Nie pamiętam dokładnie jak to jak, jakie tam są zasady, jeśli chodzi o, o że tak powiem liczbę podpisów, natomiast natomiast sprawa została nagłośniona. No ja się trochę nie dziwię, bo mimo wszystko mi się to kojarzy. Lootboxy mi się kojarzą bardzo z jednorękim bandytą. Tak. Nie podoba mi się na przykład to, co zrobiło zarówno PEGI, jak i ESRB. Oni się od razu wykręcili i umyli ręce, mówiąc, że to są um, że nagrody w tego typu grach w tych, w tych lootboxach, w tym mechanizmie nie, nie są e, realnymi nagrodami, więc to nie stanowi hazardu. I koniec kropeczka. Ale realne pieniądze się na to wydaje i to już jest... Wydaje się na to realne pieniądze? Rozmywa się to przy pomocy wewnętrznej waluty, na którą się wydaje realne pieniądze, po to, żeby to tak nie wyglądało. Więc no to... Ale to też, jak pójdziesz samo... do kasyna, to czasami kupujesz tokeny, nie? Więc... Żetony. Żetony, tak. Mhm. Więc więc jakby mi się wydaje, że to, to jest takie mydlenie trochę o oczu, nie? Że pokazanie, że my tak naprawdę rozpatrzyliśmy. oni się boją. Oni się boją, dlatego że jeżeli to realnie zostanie zmienione przy, w ramach ustawy w danym kraju i to rzeczywiście będzie hazard, to zmienią się kate, zmieni się kategoria wiekowa. W Stanach oni się najbardziej tego boją, dlatego że w tym momencie, jeżeli gra zawiera rzeczywiście hazard, no to w tym momencie to jest kategoria adult only. Aha. I w tym momencie, wiesz, w, w tym momencie wszystkie te gry znikają z półek. Znaczy wiadomo, że teraz już jest cyfrowa dystrybucja i to może aż tak bardzo ich już nie będzie kło, ale nadal oni chyba jednak polegają trochę na fizycznej dystrybucji. No tak, znaczy to jest w ogóle w Stanach to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę te wszystkie ich... Nie w Stanach są PEGI, czy w Europie jest PEGI? A PEGI jest w Europie. Tak, że, że wszystkie te, te, te firmy certyfikujące, dające te oznaczenia wiekowe i tak dalej, to jest jakby taka, taka oddolna inicjatywa wydawców, którzy chcą po prostu w jakimś stopniu e, mieć ten znaczek, e, bo nie może rodzice się nim sugerują, a z drugiej strony powiedzmy e, wydawcy gier, e, przepraszam, wydawcy gier... E, producenci konsol, tak, którzy, na których te, te gry są wydawane, wiedzą, że e, no, te gry w jakimś stopniu są sprawdzone. Oni sami je certyfikują w jakimś tam stopniu wewnętrznym, no nie, ale pod innymi względami. Ja oczywiście nie znam się dokładnie na, na tym, ale generalnie, gdyby na przykład byłaby taka sytuacja, że e, GTA nowe, powiedzmy GTA 6 jest tworzony i mieliby dostać adults only i to miałoby spowodować, że e, ta gra nie sprzedałaby się na na, na, na, na konsolach do nowej generacji, to wydaje mi się, że takie firmy właśnie jak Microsoft, Sony, to doszły do że w takim razie my nie chcemy tych znaczków, no nie? Możecie wydawać tą grę tak i tak, dlatego że dla nas to jest bardzo ważny tytuł. Nie, oczywiście nie tak nie będzie, ale, ale yy, wiemy, że Rockstar yy, miał taki... Yy, lubił sobie pogrywać z tą cenzurą. No z tą nie? kategorią, tak. tak, tak, tak. No było tak z, na przykład z Manhuntem przecież, o nie pamięć, nie myli. No dokładnie. To była taka dosyć kontrowersyjna. Ale gra. jakie były kontrowersyjne sceny w GTA 5? Albo w czwórce nawet. Tylko w czwórce były tutaj takie seksualne, nie? Ale w, w piątce jest jeden z najbrutalniejszych mordów, jakie dokonuje. ten tortów? ]ujesz. A, tortów. Yy, treworem, Mordy, to ile się nie mylę. Tam, że, kur... no on jest psychopatą, z tego co pamiętam, więc tak, to mnie nie dziwi. Dokładnie, tak to tłumaczy. To nie? Tam cenzorzy powiedzieli, no tak. On się zachowuje w miarę logicznie na psychopaty, więc to nie odbiega powiedzmy od tych standardów, które my tutaj znaczamy dla psychopatów w naszym rankingu, więc certyfikat M nadal jest zachowany tam, czy od 18 lat, nie? Mhm. Ale tam jest jeszcze brutalna scena, że to, już nie pamiętam dokładnie, może to było też w czwórce, ale chyba jest taka scena, że po prostu wsadzasz gościa, mogę parafrazować, znaczy parafrazować, w sensie mogę nie odzwierciedlać tej sceny kompletnie w moim opisie, ale jest chyba coś takiego, że wkładasz gościa do bagażnika samochodu, zostawisz na samochód na torach i samochód w niego przyjeżdża. Są brutalne sceny właśnie tortur, o której, której dużo debatowaliśmy swego czasu no, w, na Fantasmagieli. Więc jakby, no jeśli oni i gra nie została tego kategorii adult only, to w takim razie dla nich, dla cenzorów adult only, to jest wtedy, kiedy chyba byś pokazał stosunek po prostu na, na ekranie gry bez takich totalnych ogródek, nie? Wiesz, jak w filmie mm -hmm. pornograficznym. Bo, no, no. bo inaczej sobie nie wyobrażam, co mogłoby przerazić takich, takich światłych ludzi, którzy, którzy wyznaczają te kategorie wiekowe. No, ale to jest. Ale może tak być, no, jeżeli to rzeczywiście jest kwestia działania jakiegoś konkretnego lobby, bo mówię, no, jeżeli to byłaby taka organizacja bardziej, nie wiem. A jak to się mówi? Rządowa nie tyle non-profit, tylko tylko właśnie jakieś, jak, gdyby to było jakieś NGO, to ja myślę, że oni by zareagowali od razu. Natomiast mhm. natomiast tak, to do tej pory to było na takiej zasadzie, że właśnie tak, no bo jesteśmy organizacją bardzo ważną i poważaną, to są nasze plakietki na wszystkich grach, natomiast jeżeli w momencie, kiedy trzeba podjąć jakąś realną decyzję, mhm. to od razu, czy, czy, czy, czy w ogóle wyrazić jakieś stanowisko w swojej sprawie, to, to, nie, to nie jest nasza sprawa, tu jest Narodowa Komisja do Spraw Hazardu i Sportu i proszę się ich zapytać, czy to podpada pod definicję hazardu. Ale to wszystko pokazuje, jaką, jaką siłę ma lobby że tak, to jest wszystko pod poszykiem takiej, takich oficjalnych wiesz, próśb i, i, i konsultacji i tak dalej, ale tak później to, wiesz, to jest smarowanie. Oczywiście ja nie wiem, jak, jak jest tu w przypadku, ale... Wiesz, no ja też też może nie, nie wiem, z drugiej strony nie wpadajmy trochę w teorię spiskową, tak. ale, ale poniekąd zobacz, że... No, nie wiem, no troszkę mi trudno jest uwierzyć, że to jest przypadek, że nagle w takich w tak krótkich odstępach czasu tyle gier pojawiło się, tych takich głównych AAA tak zwanych pojawiło się z właśnie tymi systemami. Tak, zakładam, że to, było, że to było obliczone na to, żeby gracze, żeby było tego na tyle dużo, żeby ludziom zamknąć usta, żeby gracze nie mieli siły protestować, tak? Bo tu masz jedną grę, tu masz drugą grę. Nagle masz Shadow of Mordor, potem masz okay. e, Shadow of War, przepraszam. Mm -hmm. e, tutaj za chwilę masz e, Battlefronta, tutaj za chwilę masz Forzę, więc no, Forza, więc... Forza, tak to w nim... ma lootboxy i to też lootboxy, które, które yy, mogą w jakim stopniu ograniczać, znaczy same lootboxy nie ograniczają, ale jakby progres też mi się wydaje, tak, tak, tak, jest, tak, tak, jest dlatego, że tam z ubocami, jest sami, więc... Tak, bo tam jest mnożnik punktów do chyba za, za, za wygraną, czy tam punktów doświadczenia, które się dostaje w momencie, kiedy się wygrywa wyścig, tak jakoś mm. tak. Więc ja, ja nie wiem, co nas czeka w przyszłości, bo już jest ten problem z tego, że gry, odkąd jest Steam, to jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że za każdym razem jak instalujemy grę, to podpis... znaczy podpisujemy, akceptujemy jakąś eulę, Jakieś, jakieś, jakieś umowy, że zgadzamy się na coś. Oczywiście nikt tego nie czyta, tak naprawdę. A oczywiście, że nie. Więc, więc nie wiemy, na co się zgadzamy. Kiedyś był taki fantastyczny odcinek South Parku, co, co wszyscy się zgadzali, nie patrząc dokładnie co po swoim, na, na kolejne umowy w iTunes, nie? I tam było coś takiego, że no przecież się zgodziłeś, że przyszyjemy twoje usta do, do tylnej części ciała innego gościa, no nie? No przecież tutaj jest wszystko w umowie. Podpisałeś, podpisałeś, zgodziłeś się, zgodzi... To mm. jest absurdalny odcinek, ale to oczywiście pokazywało <głos》>, tylko jak, jak to, że wiesz, no z jednej strony nie, nie myślisz o tym, żeby coś tam było złego. No nie? To jakby firmy się zabezpieczają, bo wiadomo, że yy, w Ameryce jakieś tam klasach yy, te wszystkie pozwy takie ogromne no, biorą się z tego, że, że każdy próbuje znaleźć jakiś krótczek, jak, jakiś jakieś coś tam, jakąś tam. Więc oni wszystko się, zabezpieczają się w tych umowach, ale absolutnie yy, to wiąże się z tym, że nie dostajemy produktu, dostajemy jakby dostęp do projektu, jakąś us dostajemy usługę, że w każdym razie Coś tym gość, w każdym tak. momencie można, mhm. mogą nam zabrać dostęp do, do tej gry i że ona może po prostu nagle zniknąć i my się na to godzimy z naszej biblioteki. Najgorsze jest to, że teraz każdy, no, no nie wiem, no ja mam około 300 gier, prawda, na koncie z tymi. oczywiście tam y w dużym stopniu to są też małe gry i tak dalej, więc ja nie, nie mówię, że to jest, nie wiem, jakieś konto, na którym wszystkie gry kosztowały mnie tam 60 dolarów, za, czy za 60 euro, ale mam mnóstwo gier i gdyby się okazało, że, nie wiem, pewnego dnia tracę dostęp do tego konta, konta to tracę te wszystkie gry. Może, może jeszcze też być tak, i to bym się wcale nie zdziwił, że może tak być, że ty na przykład utraciłeś ud, dostęp już do części gier, ale o tym nie wiesz na przykład, tak. bo masz, masz tych gier na tyle dużo, że już po prostu nie śledzisz tego wszystkiego. A Ja na przykład Oczywiście. pamiętam, że um, to może tak bardziej, może jak ktoś, nie wiem, zbiera achievementy i mhm. lubi się tym chwalić, to może, to może jest w stanie to zauważyć na przykład, ale ja bardzo długo nie widziałem tego, że Steam mi zamienił Deus Ex Human Revolution, tą podstawową wersję, tak? na Director's Cut. O, on, mi, on mi wywalił podstawową wersję, zostawił mi tylko Director's Cut, a ja w Director's Cut nie mam żadnych osiągnięć. <głusza> nie ma to, to dla mnie żadnego żeby znaczenia, żebyś oczywiście. żebyś sobie podbił konto na nowo, tak? Pucharki, nie wiesz, wiem. Nie, natomiast, natomiast przypuszczam, że są ludzie, których może to na przykład denerwować. No i to, to są takie jakieś zagrywki. No nie, znaczy, no, teoretycznie oni myśleli, że cię uścięśliwi, ale wiesz, co jest, jest zabawne? że są firmy, które to robiły, zrobiły dobrze. Na przykład e, in, exe, e, in Exile dobrze In Exile Entertainment? Tak. Tak. Jak kupiłeś na, w dniu premiery, czy w ogóle kupiłeś Wasteland 2, to ich wersję reżyserską dostawałeś za darmo, ale nie gra została podmieniona, tylko dostałeś kolejny, na koncie kolejną opcję, no nie, że możesz sobie wybrać mhm. właśnie wersję reżyserską. I tak wiem, że przynajmniej kilka, kilka gier, które w, w takim stopniu były wydane znaczy, miał jakby dwie wersje, zostawiać ci się tą możliwość, nie, wybrania, którą chcesz w wersję zagrać. Nie? I, i no, takie coś rozumiem, nie? Bo, bo może są jacyś puryści, którzy by chcieli zagrać właśnie w tą wersję taką oldschoolową, taką starą, nie? bez jakichś fajerwerków graficznych czy coś w tym stylu. No, ale ale no, to jest jakiś problem. I, i, I dlatego powiedzmy bardziej się cieszę, jeśli mogę, to na przykład kupuję na Gogu. I kiedyś pamiętam, że w ogóle się denerwowałem, że, że Gog zmienia jakby swój profil, że zmienia się z firmy, która sprzedaje gry klasyki, jakby, bo myślałem, że, ona nie, nie, że nie będą się koncentrować na, na wzbogacaniu tej biblioteki starych tytułów, że jakby nie będą jakby tej misji y, dalej y, y, odbywać, która, która jakby polegała na tym, że wszystkie najważniejsze tytuły, oni uratują od zapomnienia. Mm -hmm, tak, że staną się po prostu takim drugim Steamem, tak? tylko z innymi cenami, powiedzmy i tak dalej, z inną platformą. I na szczęście oczywiście oni się cały czas rozwijają, dodają nowe rzeczy, tam jest ten, do, dorzucili sobie ten taki instalator, czy taką aplikację, tą Go Galaxy I, i, i to jest taki troszeczkę okrojony Steam, w największym skrócie mogę powiedzieć, ale, ale mimo wszystko jakby jest na, są nadal te stare gry, nadal dorzucają stare tytuły, więc, więc się cieszę, ale to jest to, że w każdym momencie możesz sobie zrobić backup wszystkich tytułów, które kupiłeś. One nie mają żadnych DRM, możesz sobie zawsze je zainstalować, możesz, e, jak, jakby się nawet, nie wiem, okazało, że będzie koniec świata, ty jesteś w tym swoim bunkrze zamknięty, to je sobie zainstalujesz, nie musisz się nigdzie rejestrować itd, tak, tak dalej, To mi się strasznie e, w Gogu podoba, bo to jest takie podejście z szacunkiem do klienta, mhm. e, bo wiadomo, że są te fantastyczne zabezpieczenia, ale już kiedyś o tym też rozmawialiśmy, że one bardziej utradniają życie e, uczciwym ludziom. Ale odkąd teraz zamiast na przykład jak było z Destiny 2, e, czy na przykład z Metal Gear'em e, Phantom Pain, że zamiast powiedzmy płyty e, z grączą, albo na przykład jak dostajesz płyty, to ona zawiera albo instalator, albo tylko kod do Steama e, i tyle. no nie, Że kupujesz wersję pudełkową i ta pudełkowa wersja to dziś do niczego nie służy. Bo, bo ja na przykład e, no, ja mam fajną wersję, taką limitowaną e, Bioshock Infinite Aha. i ona oczywiście bardzo ładnie wygląda na półce. Ale już nic z nią nie zrobię. W momencie, jak ją za zaaktywowałem na Steamie, to płytki mogę sobie jako podstawkę pod, pod kawę, no nie i tak dalej. No. A resztę, resztę, tam. no. W ciekawych czasach żyjemy, dlatego w ogóle też kolejny taki mem. Yy, yy, nie wiem, czy, czy ktoś wrzucił chyba pod, yy, pod yy, artykułem, który wkleił Piotrek yy, Kuldan na, yy, na grupie Fantasmagierii. A propos tego, jak na kickstarterze fantastycznie. Yy, yy, znaczy, jak gry planszowe na kickstarterze w sobie dużo, dużo lepiej niż gry wideo. I że jest jakieś taki chyba, przysunięcie się, właśnie, graczy, szczególnie takich starszych, no nie takich, wiesz, 30 plus, e, w stronę, właśnie, gier planszowych. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my chcemy mieć ładne przedmioty i tak dalej, więc kupujemy gry planszowe, czy to jest po prostu to odejście wiesz, od gier jako produktów, w stronę, właśnie, gier jako usług. A gry planszowe nawet to są te fizyczne obiekty, wiesz? Jak kupujesz grę planszową, to ci nikt nie zabierze. Myślę, że to też jest jednak troszkę związane, wiesz, z, z tym, że po prostu przynajmniej w momencie, jeżeli dojdziesz już do takiego momentu, że masz, e, nie wiem, dziewczynę, żonę, mhm. e, macie dzieci lub nie, macie wspólnych znajomych, wspólne kręgi, e, to jednak bardziej jesteście... Mm, no tak mi się wydaje, że, że, że w tym momencie jakby jesteście, macie też troszeczkę inne zainteresowania, bo... Mhm. gry są takim troszkę w gry wideo zwłaszcza są takim troszkę abstrakcyjnym zainteresowaniem tak mi się wydaje tak samo jak siedzenie nie wiem no, um, no choć nie wiem czy, czy porównanie do tego z książkami, siedzeniem z nosem w książkach też jest czymś takim ale, um, ale wydaje mi się że mimo wszystko, mimo wszystko gdy, gdy zaczynasz być e, e, razem i czy wchodzisz do jakiejś rodziny albo łączą się dwie rodziny to jednak jesteś tak troszkę bardziej taki nakierowany na pewne życiowe sprawy i, mm. i, w, i do zewnątrz, zewn na zewnątrz nazwijmy to, tak? I, mm. i tak, jednym z takich elementów, oprócz, e, oprócz wzajemnego dbania o siebie i e, nie wiem, na przykład wspólnego gotowania, robienia coraz lepszego jedzenia, spędzania wspólnie czasu, jest właśnie też spędzanie wspólnie czasu z, ze znajomymi. E, nie wiem, może teraz dorabiam trochę ideologię, ale ale po prostu to jest jakby też taki naturalny element, że, że w pewnym momencie jednak dochodzimy do tego, że jakość życia polega na tym, że fajnie się jest spotykać z ludźmi, a nie siedzieć na przykład przez 4, 6 tak albo 8 7. godzin przed komputerem w ciemnym pokoju, mhm. gdy na przykład Twoja lepsza połówka śpi. Um, to, nie wiem, no, tak, trochę, tak trochę gadam od rzeczy, ale tak mi się wydaje, że nie, to nie, po prostu nie, idzie z w kierunką że po prostu jakby e, zaczynamy dostrzegać jakby inne wartości e, z wiekiem, jakby człowiek do Ja na przykład to wiem po sobie że czasami jak mam do wyboru, i to też jest takie oklepane, że o każdy tak mówi, no ale to tak jest, że jak masz do wyboru, czy spędzisz czas z rodziną, z dziećmi, czy na przykład, nie wiem, zagrasz w tym czasie, że będziemy mogli zagrać w grę i zostawić, będzie dzieci, na przykład nie na głowie e, żony, to jednak nie wybiorę ten czas z rodziną, chyba, że powiedzmy, sytuacja mi pozwoli, że nie będzie jakimś problemy, albo i tak i tak e, nie, nie jestem w sobie potrzebny, nie? W danym momencie sobie znajdę taki łuzik, ale ostatnio z, z wielu tytułów, w których chciałem zagrać, to naprawdę zagrałem tylko w te, y, które, które pozwalały mi albo na krótko wejść w ten świat, wiesz, wirtualny, uh -huh. albo właśnie były na Switchu. I ja naprawdę wielu, wielu gier nie skończyłem y, ostatnio, ale, ale na przykład na Switcha praktycznie w ogóle nie gram y, w, w wersji takiej, y, sta, y, nie wiem, jak to powiedzieć, stacjonarnej. Stacjonalne, stacjonalnej, tak? tak, z Jakiegoś Skyrima czy coś takiego, tak? tak? Że, że po prostu tylko Zelda, Mario i Kurliki, Lego City Undercover, wszystkie te gry przeszedłem grając właśnie w trybie przynośnym, bo w momencie, kiedy... Bo jak grałem masz tego najnowszego Mario? Leci do mnie, wiesz, bo zamawiałem do Amazonu skoro. i właśnie no liczyłem, że może by się tak udało Amazonowi kiedyś coś wysłać jednak wcześniej, ale przez to, że teraz są <śmiech> święta, to dopiero Nie, we wtorek do mnie pamiętam. dojdzie, więc... Więc nie, ale z tego, co widziałem, to na przykład Rysław to już przeszedł Mario, więc wystarczy mu weekend, więc yy, nie wiem, ile godzin poświęcił nagranie, ale, ale to jest gra, która oczywiście yy, można ją przejść szybko, ale yy, ukończyć ją, skompletować tam, to, bo księżyce są jakieś, to jednak jest dużo Tak, tak, tam się zbiera takie księżyce, one są, one są czasami różne. to widziałem, że to i w ten, czasami po prostu sobie leżą gdzieś, albo trzeba gdzieś znaleźć w hmm. jakiejś skrzynce, a czasami dostajesz po, po zabiciu jakiegoś tam mniejszego, czy większego bossa, także... Ja się hmm. trochę nie mogę doczekać tego Mario, ale wiem, że właśnie to jest kolejna no gra, jest ładny, będę... bardzo mi się podoba. I taki pomysłowy, wygląda na tak naprawdę na bardzo pomysłową grę. A w widziałeś w ogóle jakieś takie konkretne, nie wiem, recenzje też widziałem. Gameplay, i recenzje widziałem. Tak i podobają mi się. Bardzo fajnie to wyglądało i ukrywam, że chętnie bym w to zagrał, ale oczywiście nie będę kupował Switcha dla jednej gry, więc. No ale to tak nawet jest, ale to już dla... jest kilka gier. Na pewno e, <grym> Breath of the Wild. Ja e, jestem ciekawy, na przykład nie wiem, jak, jak tobie by się spodobało, ja nie wiem, czy jesteś wielkim fanem w ogóle takich tego typu e, rpg ów albo w ogóle. Ja to nie lubię tych, tych określeń, ale czasami Przecież używam ja takich podobnie, tak naprawdę. Gie. To bardziej w Metroidvanie, to tak. Mm -hmm. Metroidvanie lubię bardzo. W ogóle ten sposób podejścia do projektowania poziomów jak najbardziej. Mm -hmm, mm -hmm. Więc mi się wydaje, że mogłoby być się Zelda spodobać. Się, że oczywiście trzeba też wziąć poprawkę na taki humor, który jest dosyć wszechobecny w tej grze, ale no nie. Wiesz, no, jakby jest coraz więcej tych powodów i jeśli się okaże, że Bethesda wyznaczy w ogóle jakiś taki ciekawy krok, że można wydawać też te duże tytuły, e, mimo że one będą ograniczone graficznie. Trochę taki... E, taki, e, no czy to tak, Pamiętaj, też, jak było z, z Wii i mhm. e, z Xbox na 360, PlayStation 3, że no, to były konsole, które traktowały się, że są w jednej generacji. I no, ale nie było, nie? Zupełnie to po coś innego. O, dokładnie, bo, bo, bo technologicznie Wii była do tyłu, od, przynajmniej o jedną generację. Niemniej było wiele gier, które wychodziły na, na Wii. Czasami one wykorzystywały na przykład dodatkowe sterowanie. Nie wiem, czy pamiętasz Modern Warfare, wersji na Wii. No, no, się nie że był reflex, było. Chciałbym się, się powiedzieć reflux, ale, ale generalnie chodziło o to, że to była normalnie ta wersja Modern Warfare, tylko uzupełniona o, o, o sterowanie, właśnie takie, wiesz, taki celownicze, nie? Że, że uh -huh. i Zresztą tych, tych wersji Call of Duty było więcej, niektóre się pojawiły na i y, oczywiście no, Switch pozwala te, żeby te gry były dużo ładniejsze, porównywalne do, do, do poprzedniej generacji, więc jakby y, może być znaczy można, można by właśnie wydać więcej gier właśnie jak Doom, jak Skyrim, jak Wolfenstein, ten Nikolosus, i jeśli właśnie Bethesda wyznaczy albo pokaże deweloperom, że nie tylko gry, które w jakimś stopniu muszą mieć. Y, ten, ten element y, boskości Nintendo, czyli nie tylko Ubisoft odniesie sukces, kiedy będzie robił gry y, typu Mario i Króliki, ale chociaż akad ty tym tytułem tak tam trochę z powietrza, ale nie niech zrobią na przykład Rainbow Six, ten Siege na Switch'u. Jeśli okazałoby się, że jest jakieś zapotrzebowanie. Oczywiście wątpię, żeby jakaś The na Switch na Switchu odniesie jakikolwiek sukces, ale gdyby okazało się, że można też robić te duże gry to i one by się sprzedawały, to to pamięć, że dla mnie to byłaby bardzo dobra wiadomość, bo, bo jest wiele tytułów, które chętnie bym zagrał, ale w, w tym momencie na przykład dostęp do stacjonarnej konsoli mam ograniczony do może godziny wieczorem, to jest max, dlatego, że wiesz, no, jak, nie mam po prostu kiedy sobie tutaj włączyć, a, a w przenośnej konsoli to jest dobre to, że ja mogę na 15 minut sobie włączyć, odłożyć Zrobię tak, no wyjmiesz nie... sobie z plecaka na przykład, masz chwilę, pograć, tak, włączysz pauzę, czy tam zawiesisz system, uśpisz system i fu, i dziękujemy. Dokładnie, więc oczywiście nie, nie spodziewamy się, żeby jednak PlayStation 4, czy, czy Xbox, one w wersji przenośnej kiedykolwiek powstał, no ale to jest taka niesamowita przewaga, że jakby przestaje się zwracać uwagę na te nie, no, no ten brak mocy konsoli, kiedy, kiedy masz taką właśnie brzydkie słowo, funkcjonalność, czy... czy, czy, czy takie ale co, wydaje, mi się, wydaje mi się, że to może kiedyś dojdzie skutku, znaczy pytanie, czy to dojdzie do skutków wersji przenośnej, ale hmm. zauważ, że to, co robi Nintendo na przykład, wypuszczając ten taki, te takie mini konsolki, ten NES Classics na przykład, nie, te takie pakiety, hmm. to de facto, co kiedyś, co w potocznym rozumieniu przez naszych, nie wiem, rodziców, czy babcie, czy dziadków było nazywane konsolą do gier, tak, czyli w sensie, że na tym było wszystko albo no wiesz o co chodzi naszym rodzicom czy dziadkom się wydawało, że jak jest konsola to tam w środku już jest wszystko, nie? że to nie jest tak, że tak, pójdę tak do tego i do gier, takie do telewizora, tak, tak, tak, tak, i tam jest wszystko już tak. no, to, no to właśnie no to te paki, które wydaje te, te, te, te konsolki, które wydaje Nintendo, to dlaczego miałby nie, miałaby nie powstać kiedyś jakaś miniaturka Xboxa 360 na przykład y -hmm. z, uh, ile masz tam, nie, nie wiem, niech tam będzie 50 tytułów na przykład albo 100 kiedyś na pewno nie będzie problemu z przestrzenią dyskową, żeby coś takiego odpalić znaczy, oni e, pewnie by chcieli, ale chyba jednak e, musi jeszcze trochę czasu upłynąć, zanim to będzie możliwe, żeby tak e, to, to sobie upakować, nie? Do, do tego, bo, bo w tym momencie oni są skoncentrowani na tym, żeby jednak poszerzyć to. To <głos》> jest najlepsze, że nie ma żadnych oryginalnych tytułów na premierę Xboxa One X, więc no, no, no. <głos》> wiesz co będą? Po prostu będą tytuły z Xboxa oryginalnego, tego starutkiego. No tak, które no, no oni, oni de facto jak tak, oni teraz w zasadzie tak próbują jakby pokazywać, co też jest jakimś, jakimś konceptem, no bo muszą się jakoś bronić, tak, w, w tym sensie, że oni nie mając nic ciekawego do powiedzenia w kwestii tytułów na wyłączność, mm -hmm. muszą pokazywać funkcje, których nie ma PlayStation 4, tak, mm -hmm. bo ten, z tego co wiem, to, mm, jak coś się nazywa, PlayStation Now to jest okąd dupy podwódz, nawet w tak. Stanach, czyli tam... Już z... totalnie zapomniałem, w... że to w ogóle istnieje, tak? No wiem, że właśnie. się teraz w, w Paryżu odbyła ta konferencja, bo przypomniałem sobie, że przecież PlayStation ma też ten cały osprzęt do wirtualnej rzeczywistości. I no ma, pokazali ma parę ten. tytułów sugerując, że nie, to nie jest druga wita, nie zapomnieliśmy o tym. Że, albo jakiś drugi move. Że to jest taka taka ciekawostka, gimmick i, i teraz to wszystko pod dywan idzie, więc no w, w porządku. nie? Chociaż akurat nie tyle, że mi przeszła jakby nie wiem, chęć zakupu jakichś sprzętu wieła, ja tylko po prostu stwierdziłem, że na tym etapie to jeszcze to nie jest to. I ja się cieszę z całego serca dzięki wszystkim tym wczesnym testerom, nie wiem, early adopterom, że, że oni zdecydowali się kupić te produkty za pełną cenę i że w jakimś stopniu oni napędzają nie wiem, albo dają... Znaczy, że dzięki nim ta technologia może się rozwijać i że będą... Tak, kolejne... no bo przygotowują jakoś grunt, tak ale niestety, jak wiadomo, każda rewolucja zjada swoje dzieci i tutaj jest dokładnie to samo. No, więc ja jestem ciekawy, co Oculus chce pokazać, bo jest ta wersja przygotowana, która nie tylko nie będzie wymagać komputera, ale też będzie dużo tańsza, nie? Czy słyszałeś te podgrzeże 400... Tak, tak. Znaczy, ja jestem tak w miarę, znaczy może nie jestem super na bieżąco, ale tak generalnie ja sobie czasami oglądam te wykłady, te wystąpienia Karmaka i on ma tam dużo do powiedzenia na ten temat, bo przecież on się teraz tym zajmuje mhm. głównie. I on coś mówił na temat właśnie takiej y, y, y, samowystarczalnej wersji okulusa? Tak, trochę mówił. Znaczy, mówił, że problemy są. były na razie problemy z mocą obliczeniową i z paroma innymi rzeczami, ale to mówiło o takich rzeczach typowo programistycznych, mm -hmm. nie? czyli na przykład liczba klatek na sekundę i jak to trzeba zaprogramować, e, tak żeby nie było tego uczucia, wiesz, e, nie, nie tyle choroby morskiej, co no po prostu takie zwrotki tak. E, i tak dalej, i tak dalej. Takich czysto aspek technicznych aspektach. Natomiast udaje im się powoli wyciągnąć coraz większą liczbę FPS-ów, tak żeby to było wygodne i, i, i po prostu bardziej strawnie dla zwykłego użytkownika. Natomiast to, to jest tak, jak niestety. Ty powiedziałeś, że tak naprawdę ten, ta pierwsza rewolucja to jest tak naprawdę dopiero pierwszy, to jest dopiero pierwszy etap. To nie, było, to nie jest tak, że to wejdzie pod trzech jakoś magicznie i Wszyscy z tego będą korzystać, tylko przypuszczam, że jeszcze zobaczymy trochę wersji sprzętu. I przede wszystkim wydaje mi się, że nadal będą musieli istnieć ludzie, którzy jeszcze kupią ze 3 albo i ze 4 kolejne generacje tego sprzętu, żeby dopiero... W okolicach właśnie trzeciej, czwartej czy piątej generacji to był taki sprzęt, gdzie można, będzie można powiedzieć, że, okej, okay, dobra, to już jest na tyle przyjazne, tak. że zwykły Kowalski jest w stanie to wziąć, założyć, odłożyć, zapomnieć i że to jest praktycznie tak jak korzystanie z telefonu komórkowego. Dokładnie. Nie wiem, tak dywaguje teraz, ale. Nie, nie, masz, masz w sporacji, tylko właśnie to jest tak, że VR, już teraz mamy chyba trzecią czy czwartą generację vr bo mhm. VR powstawał jeszcze za czasów, ja nie mówię o takich VRach typu Virtual Boy, nie, tam od Nintendo, tylko. Pamiętam, że Atari Jaguar pracował nad hemem wirtualnej rzeczywistości, który podłączałeś do, do, do konsoli, ale to chyba nigdy się nie pojawiło i zostało tylko, tylko prototyp, który gdzieś tam był pokazywany na targach, działający. Oczywiście nie można tego porównać do niczego, co mamy obecnie, ale, ale w jakim stopniu to oddawało jakiś taki wirtualny obraz, siedziło ruch głowy i tak dalej. Ja pamiętam najbardziej. Y to, to z tych lat y, 90. -tych, y, y, y, y, y, wirtualną rzeczywistość, te, te ciężkie hełmy, gdzie grało się albo w Quake, albo w Duma, albo w Hexena. I oczywiście y, y, y, nadal, nadal to nie było to, ale, ale za każdym razem próbowano jakby y, zaciekawić y, klientów tą, tą technologią, ale nigdy to nie potrafiło się przejść. I teraz jesteśmy na takim etapie, że to wreszcie trafia do ludzi, tylko że to trafia do ludzi jako, jako ciekawostka. Wiesz, gdzie się najlepiej VR sprzedaje? Nie? w galeriach handlowych w jakichś, no to, tak, tam tak, gdzie tak. możesz sobie wejść ja, ja na przykład jest takie jedno miejsce gdzie, gdzie widzę i wydawało mi się, że to, że to jest taki średni pomysł na biznes, ale już od, od chyba od roku albo i dłużej w tym samym miejscu, w, w, w jednym z centrum handlowych tutaj u mnie widzę gościa, który ma y, jeden hełm albo, i, i sprzedaje też, ma całą galodę tych wszystkich jakichś takich hełmów wirtualnych które do telefonów, nie? ale ma Okulusa, ma kilka tych demówek z Okulusa, czyli jakieś, nie wiem, strzelam, bo, bo nie znam tytułów tych dem, ale bierz jakiś powiedzmy zjazd narciarski, jakiś rollercoaster i tak dalej, płacisz piątaka, zakładasz te okulary, trzy minuty masz zabawę, wiesz, nie wiem, czy taka jeszcze nawet jest trzęsący się, e platforma trzęsąca się, nie, bo to mniej więcej tak jest, mhm. że, że trzymasz się jakichś takich poręczy, no bo wiadomo, że błędnik zaczyna szelać, to naprawdę możesz tak, się tak, zachować. To jakby... jakiś punkt oparcia, tak, tak, no, Tak no. I to się sprzedaje. I ten, ten mężczyzna zarobił na tej wirtualnej rzeczywistości. Ale wydaje no mi tak, się, No tak, czyli de facto twórcy... on sobie. On sobie tak jakby zrobił coś, co kiedyś było kafejką internetową, tak? To jest taka kafejka z vr em Może mógłby sobie kupić tak, nie wiem, z 5 czy z 6, postawić takie stanowiska i po prostu mhm. płacisz za godzinę. No, za godzinę to nie, bo to ludzie nie, nie, nie wytrzymają tyle. ale. Nie, ale takie 5 euro za 5 za minut to jest to jest świetny biznes. No. Ale, ale niestety twórcy gier nie mogą sobie pozwolić na. Na, na, na, taki, na coś takiego, bo, bo oni muszą jednak zaciekawić graczy i to na, na tylu graczy, żeby zrobić, żeby zarobić na tym, prawda? Więc kiedy, kiedy myślisz na przykład o tytule na wirtualną rzecz, który powiedzmy sprzedaje się w, nie wiem, w 100 tysiącach egzemplarzy, to myślisz o niesamowitym sukcesie. No mi, się, mi się jednak bardziej podoba mimo nic. wszystko to, żeby mieć, żeby mieć opcję, znaczy żeby, mieć, żeby mieć możliwość wyboru. E, mimo wszystko, chociaż mówię, nie mam kompletnie pojęcia, jak jakościowo się sprawuje ten zestaw zabawek od PlayStation. Natomiast e, zdaje się, że na Eurogamerze Ian Hickton jest takim wielkim miłośnikiem te, tego zestawu. I on zazwyczaj testuje jakieś gry, które są na PlayStation VR. No i z tego co widziałem, to bardzo dobrze się sprawuje na przykład e, ten ostatni Resident Evil. I więc raczej no bym wolał, pomyślałem. Raczej bym wolą chyba coś, na, a to jest przecież pełnoprawna gra, dam na nie wiem, na 8, na 12 godzin. E, więc jeż, jeżeli już to widziałbym, to może w takim zakresie, żeby to była gra, w którą można grać normalnie, ale oprócz tego, żeby była jeszcze opcja, no, żeby można było sobie właśnie pograć z tym zestawem. Tylko pytanie, czy to w tym momencie te gry nie powinny być droższe, albo. No, no nie wiem, no bo to na pewno nie jest takie proste, nie, żeby zrobić, bo ty de facto robisz dwie gry w jednej, albo przynajmniej robisz ją od razu w, myśląc o dwóch kompletnie różnych interfejsach. No tak, ale, ale zdecydowanie y, promujesz, y, bo tak, bo, bo faktycznie nie, nie musisz grać w ten sposób, ale jednocześnie dając tę opcję promujesz y, wirtualną rzeczywistość, właśnie te hełmy i tak dalej. Y, y, ja widziałem jeden tytuł, tylko nie pamiętam nawet tytułu, widzisz, tak y, tak to świetnie. Śmiesznie jest, ale to, to, to była taka szranka na, na PlayStation 4, właśnie do, do wirtualnej rzeczywistości, gdzie dodatkowo nawet wymyśli jakiś dodatkowy kontroler, ale generalnie to jest to był taki uchwyt, taka poręcz. Taki ale coś... wiem, widziałem, widziałem taki karabinek. Tak, no, tak, tylko że wiesz, nie, że to nie, wygląda, to się... to wygląda jakbyś świetlówkę trzymał, tak? Albo dwie świetlówki mm -hmm. połączone gdzieś ten i na końcu kulkanalna. A, a generalnie to niby miało <śmiech> tak śmiesznie, że to odzorowuje ten karabin że trzymasz, że trzymasz, w jakimś tam stopniu, powiedzmy. Lepiej jest trzymać coś o jakimś takim kształcie podobnym do, do, do kabiny, niż powiedzmy no, te dwa kontrole jakoś w powietrzu. Tak? Nie, nie. Ale, ale jednak jak patrzyłem na tą, na tą strzelankę, to ona była taka... Ona nie miała wyrazu. No, wiesz, jakby cały ten... Cały, cała ta pompa woszła w zrobienie gry, którą powiedzmy jesteś w stanie... Sobie fajnie postrzelać w wirtualnej rzeczywistości, ale sama gra była nieciekawa, przynajmniej z tego, co ja widziałem. I w ogóle nic mnie nie zaciekawało na ten temat. A, a Biohazard, czy, przepraszam, Resident Evil 7 Biohazard, jest grą interesującą, zrobioną pod wieloma względami, właśnie, wiesz, z pełną kampanią, z było i tak dalej. Oczywiście ja jej tutaj nie recenzuję, ale chodzi o to, że to była gra, która musiała też zaciekawić kogoś nie tylko, Wiesz, jako, jako ciekawostka, kiedy grasz w wirtualnej rzeczywistości, ale też jako gra dla, dla takiego normalnego zjadacza chleba, który by chciał po prostu zagrać w grę y, na padzie, przed telewizorem. Więc jakby, kiedy się uda zrobić taki, wiesz, takie połączenie, że coś dobrego dla tych dwóch światów i dzięki temu rozpropaguje się tak, że, że ta wirtualna rzeczywistość, że jeszcze więcej tych, tych wirtualnych hemów się sprzeda, wtedy można naprawdę zrobić świetne, duże gry tylko na wirtualną rzeczywistość. Bo póki co, y, to jednak będziemy cały czas mieć jakieś takie gry, które, wiesz... Y, to jest taka ciekawostka. No pokaż pół godziny, godzinę i, i, i dajdziesz w wniosku, że już widziałeś wszystko, że, że to nie jest coś, co chciałbyś, powiedzmy, nie wiem, odpalać sobie codziennie przez, nie wiem, przez najbliższe kilka miesięcy. Jakby to była jakaś FIFA, czy coś tym stylu. No o, właśnie, over. no właśnie, także... A no, jak tu się mówi, no zobaczymy. <laughs> Poczekamy, zobaczymy. Ja lubię oczywiście obserwować ciekawostki techniczne i tak dalej. Ale a właśnie też y, Paris... Y, Games Show yy, i konferencji Sony. Pojawiło się nowe demo Detroit. David że jak to mówią. O -o -o. David Cage Almost humanny. Nowego tak. demo nie widziałem. Nie Widziałem te wszystkie poprzednie. Więc to nowe demo wraca do kary. I oczywiście jest. Yy, kara. Yy, yy. Znaczy. No, generalnie znowu wracamy do tej postaci, którą poznaliśmy yy, chyba na samym początku. Czyli tej, tej, tej mhm. tego Androida, który. To, tak. Takie fantastyczne wrażenie zrobił. I tutaj na pewno to jest demo na silniku gry. Yy, czy, czy gra ostatecznie będzie tak wyglądać? Nie wiem, ale, ale no, obraz był fenomenalny. Oczywiście yy, jakby, jakby mnie oszukali i powiedzieli, że to jednak było wyrenderowane wcześniej na zasadzie, że to nie jest na silniku gry, no to okej. Okay, no nie się. W każdym razie poznaliśmy yy, kim będzie kara w, przynajmniej, jeśli... Chyba, że to była jakaś taki wycinek gry, który tak naprawdę się nie pojawił w samej grze czyli taka kolejna ściemka. Bo, bo, to może bo być taka ściemka, ale Kojima troszeczkę wyżej jest. Tak, bo, bo to nie ma nic wspólnego z tym poprzednim zwiastunem, który absolutnie mnie rozczarował, czyli taki najbardziej generyczny, yy, brzydko mówiąc, bohater, który, który wznieca rewolucję i, i, i jak we wszystkich grach yy, prawda yy, poprzednich, czy w czy Beyond, czy, czy... znaczy właściwie w Beyond tak spodziewasz się jakichś ciekawych gry, a później się okazuje, że to jest taki Taki, taka strzelanka trzecioosobowa z mocami, czy coś w tym stylu. No, no, du duże no, no, no tak, tak, tak, tak. Tu miałeś powrót do tego, do takiego nawet heavy raina, że, że jest sytuacja, że kara jest androidem klasy gosposia, czy opiekunka do dzieci. Mhm. Oczywiście nie mogła być bardziej sexy, ma taki, wiesz, lateksowy strój, no, trochę wygląda jak, jak jakaś pielęgniarka. Oczywiście tylko nie ma kapelusika. I ma napis e, imię Kara, oczywiście, na, na, na, na piersi zamiast odznaki, taki, taki wyświetlacz Hamaj serviu, czy Hamaj Help you, czy coś innego. W każdym razie wiesz, że jakby te elementy jest zadajem, że ona tutaj jest Androidem. nie? Jakbyś zapomniał, że to jest ta kara, którą wcześniej widziałeś, prawda? Widziałeś jej y, te elementy wewnętrzne, to tutaj już wiesz, że aha, to jest kara Android. No i masz taką sytuację, że jest jakiś ojciec, patologiczna rodzina i dziewczynka, i jest sytuacja, prawda? jak się ma zachować twój android, ty jako kara, jak masz się bo tam, wiesz, albo może dojść do tragedii w tym domu, albo nie. I to oczywiście ten zwiastun pokazuje, że masz absolutne multum decyzji, które wynikają z tego, czy na przykład wcześniej zauważyłeś, że w szufladzie jest broń, czy nie, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest o tyle ciekawe, że to wraca, powiedzmy, do, do, do takiej gry, która, ym, która polega na tym, że budujesz całą historię z elementów, które były wcześniej przygotowane. Wiesz, to nie jest taka budowanie historii, jak na przykład w Play Unknown Battleground, nie? Że po prostu zyskażesz z samolotu i, i, i wreszcie to już jest takie, wiesz, twoja historia, bo poszedłeś do tego domu, tam schowałeś się za, za drzewem i tak dalej. Nie, nie. Tu mamy historię z, z, z gotowych elementów, ale każda decyzja, którą podejmujesz, tam tworzy się na taki dosyć bardzo rozbudowany, nie wiem, jak to powiedzieć, diagram i... Yy... Ale oczywiście... no on de facto, de facto tworzą, jakby robią cały czas jedną i tą samą grę. Zauważyłeś mm -hmm. to już chyba, nie? że to jest tak naprawdę od Tak. nie, nie wiem, odkąd na, na pewno od jak to się nazywa? Od mm -hmm. można powiedzieć. Może. Od Fahrenheit'a, tak, tak, tak. tak. I, za I zawsze była kwestia tego, czy, czy ten zapał, który starczył, albo czy te pieniądze, które pozwoliły stworzyć pierwszą połowę gry, yy, będą też na tyle duże, żeby skończyć tę grę, jakby tą drugą połowę dokończyć. Bo z był duży problem. Sernhej to był spory problem. Ja Beyond'a nie skończyłem. Beyond, w Beyond'a grałem na PlayStation 3, ale już nie pamiętam. doszliśmy do jakiegoś takiego rozdziału chyba, gdzie ona była gdzieś na pustyni albo jakąś taką już bezdomną w mieście. Nie pamiętam. To już jakoś tak... I to już, było, to już było takie rozmemłane dosyć konkretnie. Nie mnie rzuciła ta scena już na początku tego, na przyjęciu. Czy ma się pocałować z tym chłopakiem, czy nie. Już nie pamiętam dokładnie, czy to było to, czy nie. A później jakieś, tak, tak, tak. jakieś sceny, wiesz, jak ona trenuje nie. oczywiście ja nie pamiętam dokładnie, więc Piotrze wybacz, że, że, że, że tak strzymam z, z głowy, ale tam... Ale jak, to była jakaś scena co. ona potem jakiś była jakąś, jakimś miał... szpiegiem na no, jakimś tym, na jakimś przyjęciu, coś takiego w jakiejś takiej czerwonej sukience no coś tam pamiętam, ale też urywki takie strzępy. Tak, ja, ja mam jakiś taki problem stworzenia, ja lubię na przykład takie bohaterki, jak robisz kobietę właśnie, agentkę i tak dalej to ja, to ja lubię, kiedy ona jest z krwi, kości tak naprawdę prawdziwa ja, nie wiem, oglądałeś Mission Possible, Rogue Nation nie, nie oglądałem już. A, a, a znasz taką... go zapomniałem. A widziałeś Haywire film? Też nie. <głosy> ale generalnie chodzi o to, że są takie, takie, takie aktorki, które na przykład, nie wiem, wwodzą się... Um, Gina Carano chyba tak się nazywa. Ona była kiedyś zawodniczką MMA. Ona miała krótką karierę w tym UFC. Ale kiedy oglądasz ją na ekranie, kiedy ona się bije, kiedy ona robi jakieś dźwignie, jakieś, jakieś przerzuty i tak dalej, to wszystko wygląda autentycznie. Jakby jesteś w stanie uwierzyć, że ta kobieta mogłaby być trenowana przez w jakiejś agencji, żeby być jakimś tam płatnym zabójcą. Że to nie jest dziewczyna, która ma, e, która jest jak Maggie Q. Nie wiem, kojarzysz Maggie Q taką aktorkę Tak, Maggie Q, tak, tak. Ona gra w takim e, w serialu teraz Designated Survivor, który ja uznam, uznaję za nieoficjalną kontynuację e, serialu 24, bo bo Keith Sutherland gra prezydenta w tym serialu Designated Survivor, no, no. a był Jackiem Bauerem. No. I o ta Maggie Q jest, jest no szczuplutka, no, chuciuteńka jak, jak paluszek. To jest hucherko a ona się tam bije, wiesz, jakiś karate i tak dalej. Nie ja wiem, dobra, no. rozumiem, no nie, to jest fikcja filmowa, ale jakieś, zawsze mam jakiś taki dyzonans, jak to widzę, że, że, że coś mi tutaj nie pasuje, nie, że ja widzę jakby dwie postacie, widzę delikatną osobę, a jednocześnie próbuję się mówić, że to ma być jakiś taki niesamowity zabijaka i, i To i tak bardzo dalej. jestem ciekaw, co powiesz na to, na lisie Wickiander i na to, co ona robiła w tym, w, na to, to, to, co ona zrobi w tym najlepszym Tomb Raiderze, bo ja widziałem ostatnio zwiastrę z jakimś takim lekkim behind the scenes i tam, kurczę, widać, że ona się z takiej delikatnej dziewczynki naprawdę zrobiła taka konkretna. No, ja, ja w ogóle nie mam absolutnie żadnego... Znaczy, ani nie jestem negatywnie, ani pozytywnie nastawiony, wiesz? do, Żebym do ci tak, do niej gdyby, jako, gdyby, jako... gdyby nie ta... Gdyby nie to, że to po prostu jest tak naprawdę remake tego, tą tego, Raider tak. Reboot'a za przeproszeniem, to mm -hmm. nawet może bym poszedł do kina. Natomiast ponieważ to jest tą Raider Reboot, no, momentami zerzynięty scena w scena mm -hmm. z, z tej pierwszej nowej odsłony serii, to no, no nie, no nie będę szedł na to do kina, sorry. Znaczy, i, i, i tak wydaje mi się, że to będzie lepsze kino niż, niż tak klasyka na Żelini. Pewnie, pewnie będzie, Gdzie, Gdzie, Gdzie Gdzie pewnie będzie. Cała ta walka z, jej, z robotem i ach, ten początek. No ale wiesz, ja, ja w ogóle cierpię na... na yy, znaczy nie cierpię. Zresztą mam taki głód cały czas, taki ciągły głód dobrego kina przygodowego właśnie w stylu Indiana Jones i, i, i właśnie tą Bridera i tak dalej. Że jakby, ja bym bardzo chciał zobaczyć film Uncharted, naprawdę. Ale mam duży problem z filmem Uncharted, że ja nie wiem, czy jakikolwiek aktor... Yy, czy ja będę mógł sobie wybrać jakiegokolwiek aktora albo zaakceptować jakiegokolwiek aktora w roli Natana Drake'a. Dlatego powstałem królwizm trochę inaczej. Lara Krow powstała w czasach, kiedy, kiedy twarz była bardzo umowna, wiesz, te poligony, to wszystko, to, to, to nie było autentycznie tak, w postaci, nie było twarzy. Poza tym, nie wiem, czy pamiętasz, ale tych... Um, ja nie pamiętam, jak to było, czy one były... E, była cała seria dziewczyn, które były jakby takimi e, modelkami w tak. ramach e, akcji promocyjnych i reklam chyba, tak? Ale to ich było zatrzęsienie, ich chyba było, chyba było z 10 czy z 15. Rona Mitra zasadzie... dobrze mówię? Z... Tak, między innymi. Ona mi się najbardziej podobała swego, swego czasu, ale, ale faktycznie, nigdy nie widziałeś tej jednej, jedynej, bo zawsze były... Yy, zawsze była cała radę. seria. Zawsze była cała seria, więc to jest jakby mniejszy problem. No mhm. tutaj masz... E, a jeśli chodzi o, o ten, o Uncharted, no to masz to e, Nolan North, tak? Tak, głos głosy dla mnie ważne. Ale on też... Wyg ale wyglądem on też, tylko że on, on już jest troszkę, no wiekowo no, się chyba nie nadaje. Tak, 40... chociaż gdyby, gdyby go ucharakteryzowali, gdyby troszeczkę przypakował, bo on jest raczej taki... No nie, jest nie, takiej nie, nie kwadratowej budowej raczej jest męski dosyć więc. tak, tak, to ja bym, ja bym w ogóle zaakceptował, żeby jak, jakiegokolwiek aktora podobnego biorą z tego, ale robią cały, cały dubbing, po prostu, że Nolan North podkłada głos, nie, to oczywiście jest do zrobienia, to nie byłby duży problem szczególnie, że Nolan North jest fantastycznym aktorem dubbingowym więc on, on, on by to podniósł, wiesz, to nie, to nie jest problem, żeby musiałby być w drugą stronę więc uh -huh. jestem absolutnie za taką wersją Uncharted filmu za, co oczywiście w żadnym stopniu się nikt nie pojawi, no, nie oszukujmy się, ale, ale to byłby dobry, doby, dla mnie <śmiech> patent. No, no, ale... no wiesz, to no, musieliby mieć gigantyczny budżet, ale to, żeby mieć gigantyczny budżet w Hollywood, to trzeba mieć najpierw zaufanie zbudowane na czymś innym, a tu nie byłoby, więc... No właśnie. Myślę, że to by się skończyło, musiałoby się skończyć na jakimś Mortal Kombat. <śmiech> no, no, no. Znaczy, to jest właśnie problem z tym, że yy... Ja rozumiem, że jest bardzo ciężko przełożyć, wiesz, no, gry na podstawie filmów, czy jakby dok dokładane filmów, no, nie cieszą się dobrą estymą. Z drugą stronę też jest duży problem. I, no i, nie wiem, no, ja nie wiem, gdzie jest problem właśnie tym, bo... bo, bo Myślę, że w po można... zbudowaniu pomostu, że to jest, że to jest jednak że rzadko, mm -hmm. kiedy pojawia się taki reżyser, który, który rozumie gry wideo po prostu. I jest, tak. i albo czyli cała ekipa, bo to, te, od reżysera też nie wszystko zależy dużo, ale, ale to wszyscy muszą czuć klimat. I to, i to, i to jest jakby problem. I, I przede wszystkim mieć jakiś pomysł, jakąś koncepcję na to, jak przełożyć grę wideo na, na jakieś inne realia, tak? Mm -hmm. Ale a propos w ogóle androidów i a propos Alice i Vikander, to y, warto obejrzeć sobie Ex Machina, tak? To dobrze mówię? No właśnie, ja bym powiedział, że nie warto. Jak widziałem ten film i tak? zrozumiał Szarowalce. się Bardzo ładne widoczki, bardzo, znaczy w sensie bardzo ładne design z kiewnętrza, polok na ścianie, to zawsze plus jedna gwiazdka do filmu, natomiast mm. ja wiedziałem w tym filmie co się zdarzy za sekundę, cały czas. Dokładnie wiedziałem, jak ten film się potoczy, więc nie wiem, może za dużo za, za dużo gier, za dużo horrorów, ale to jest taki no coś tam gdzieś tam, jakiś system szok delikatny. Mm -hmm. Także no, ja nie miałem problemu z tym, żeby wiedzieć co się będzie działo. Właśnie, za dużo, za dużo po prostu już takich przypadków widzieli, żeby, żeby zaufać sztucznej inteligencji i po raz kolejny, no żeby powiedzieć, to że chodzi. a może tym razem to jest zupełnie coś inny. Przez wiadomo, że będzie jakiś syndrom pol doktor Polito, no przepraszam tak, Cię bardzo. Tak. No nie, ma, nie ma innego wyjścia. Tak samo było w Preju zresztą. O, właśnie, dojdziemy zaraz do Preju, ale yy, yy, jeśli chodzi o w ogóle o sztuczną inteligencję, to ostatnio jest jakiś taki straszny boom o tym, żeby mówić o intel sztucznej inteligencji, że, że mówi się o, o zagrożeniach sztucznej inteligencji. Czasami to się wiąże z tym, że może jakiś niedługo film będzie, nie? I media powiedzmy robią taką, ta, taką kryptoreklamę tym wszystkim albo jakiejś takiej produkcji, no nie, ale nie wiem, w tym momencie nie jestem w stanie stwierdzić, czy jakiś będzie serial, czy film, czy yy, czy coś nikolwiek innego. Oprócz tego, że na przykład, nie wiem, Elon Musk powiedział, że boi się bardziej sztucznej inteligencji niż, nie wiem, czego on tam to powiedział, czy nie wiem, czy kolejnej wojny atomowej, czy coś ten stry... Coś jakoś tak było, tak, tak, tak, pamiętam. Tak. tak i, I znowu dla, dla jakiejś takiej promocji samego temu, gdzieś tam jakieś lalce elektroniczne, bo to nie jest nawet android czy robot, nadano obywatelstwo w, w Arabii Saudyjskiej, nie wiem, czy słyszałeś, Sofia dostała. Ale to chyba jakoś w tym tygodniu było już, tak. czy tam w zeszłym jakoś pod koniec. Tak, i to, ale to był taki robot, który po prostu odpowiadał na pytania i tak dalej. Znowu w, w wspomnianej wcześniej książce Początek jest, jest sztuczna inteligencja, którą właściwie no, nie odróżnisz od normalnego człowieka rozmawiając, więc jakby ten test Turinga jest absolutnie na, na 110% yy, załatwiony. I więc ja w ogóle jestem teraz taki, wiesz, ja już jakby przez to, że jak coraz więcej się słyszy, tak w automatycznie wyłapujesz coraz kolejne nowe wątki związane z tą inteligencją, nie? Jakby to jest nowy, ciekawy temat. Zastanawiam się, e, czy faktycznie e, jesteśmy na jakimś etapie takim, że, że ta sztuczna inteligencja mogłaby powstać, czy nadal to jest jednak e, taka mrzonka, no nie? I, I bardziej coś, co fantaści mogą opisywać w książkach, niż, niż coś, co nas czeka, no nie? Bo... I, I nie wiem, czy na przykład, e, e, jak myślisz, że Gdyby jednak ta sztuczna intencja powstała, to by było tak, jak na przykład w system szoku, czy w ogóle we, we, czy jak przy, o, wody kosmicznej, bo to już wtedy był ten problem podejmowany, nie? Tak, tak. Czy, czy, czy sztuczna intencja dojdzie do, do, do. Dochodzi do pewnych wniosków, że na przykład nie warto nas utrzymywać. Dokładnie, w życiu. że my jesteśmy dla niej zagrożeniem, a, a każdy, każda y, istota myśląca, no czy jak sama świadowa, no że do, jakby do ochrony siebie, no nie? żeby, do, do, bo chce przetrwać. No Jeśli sztuczna inteligencja dojdzie, dojdzie do tego, że znaczy dojdzie do wniosku, że my jej w tym przetrwaniu przeszkadzamy, no to taki Matrix powstanie i będziemy tylko takimi bateriami dla, dla, dla, dla nich. No to jest, to jest na, na razie jesteśmy na takim etapie. Czy znaczy to jeszcze zależy gdzie, ale mm, nie, nie wiem, jak to, jak to wygląda na skalę przemysłową, natomiast y, widziałem już przynajmniej jeden taki wykład na, na GDC. Gdzie pan, ale, ale to nie była sztuczna inteligencja sensu stricte, tylko raczej chyba sieci neuronowe, ale już są, ale są takie próby, żeby mm, i pan to próbował robić w własnym zakresie i to z całkiem dobrym skutkiem, żeby jakby naśladować naturę. To znaczy, żeby na przykład programować sposób widzenia rzeczywistości przez algorytm, przez programy, przez, e, przez, jakiś, przez jakiś system podpięty do modelu, powiedzmy, 3D na przykład. Pan zrobił coś, coś co, co było strasznie. Nie wiem jak to powiedzieć, no, no, było to takie bardzo konkretne uncanny valley, dlatego że e, pan w tajemnicy przed swoją żoną e, w, w, z pomocą wiesz, czegoś zbliżonego do fotogrametrii albo skanowania 3D zeskanował swoją e, chyba dwu czy trzyletnią córeczkę, e, jej twarz no, i, i, i jej ciało i, e, i powoli zaczął podpinać do niej kolejne systemy i, i, powoli, i zaczął projektować... Um, Sposób odbierania bodźców tak jak w, w taki sposób, w jaki, w jaki robi to nasz układ nerwowy, tak w zbliżonym, w zbliżonym. To były, to, to były zbliżone procesy. No i, mhm. no i efekt był fenomenalny, bo rzeczywiście, ona, rzeczywiście to w pewnym momencie zaczęło wyglądać tak jakby to tak jakby po drugiej stronie ekranu. W, w, w takiej czarnej pustce stało dziecko, które reaguje, on, wiesz, on jeszcze, on jeszcze zrobił tak, że oprócz tego, że on zeskanował, to jeszcze, to jeszcze ponagrywał jej głos, wysamplował mnóstwo rzeczy, więc to dziecko też reagowało na to, na to, co ty mówisz, wodziło na przykład wzrokiem za twoją ręką, jak się chowałeś i wszedłeś z od komputera, to zaczynało płakać, bo ciebie nie było, to, to było w pewnym sensie przerażające. Mhm. Nie, nie pamiętam niestety, kiedy, bo oglądałem to już jakieś temu z kilka miesięcy Natomiast no, to było dosyć, dosyć ciekawe no i widzisz, że to już idzie w jakimś takim, takim kierunku. Przepraszam, żebyś jakaś korporacja za to zabrała, to albo może już się zabrała, tylko po prostu to jest tajemnica handlowa. Jesteśmy w stanie jakby, jeśli chodzi o wygląd androidów, nie wiem, robotów, czy w ogóle nawet tych elektronicznych postaci, wiesz, taki na ekranie, doprowadzić do tego, że ona jest renderowana w czasie rzeczywistym, a, a wygląda naturalnie. Że nie odczuwasz Wiesz, dyskomfortu patrząc na ten, na, na ten wirtualny obraz. Że nawet, i y, y, y stosuje się na przykład takie, takie metody. Ja też jakiś czas temu to widziałem, że po prostu też samplujesz jakoś głos, jakoś ten, i bierzesz y, jakieś wideo, powiedzmy jakiejś postaci. I to chyba było na przykład, nie wiem, George'a Busha, y, że wzięli jego obraz i coś tam zmiksowali. I oczywiście, że ja, ja, nie, nie pamiętam całego procesu, ale. Y, dosyć szybko to wyglądało. Wydawało się, że to on dosyć szybko zrobi. W sensie samo oprogramowanie oczywiście to, to, to co innego, ale sa, samo to przełożenie, jakby wrzucenie w usta i nagranie tego i zrobienie z tego, żeby to wyglądało, że George Bush coś tam mówi zupełnie innego niż kiedykolwiek powiedział. Jakby wrzucenie mu w usta zupełnie co innego, no wyglądało na coś... czy znaczy, ta, ta jego wypowiedź wyglądała tak prawdziwie, naturalnie, że yy, wiesz, że kwestia właśnie tylko tych algorytmów, tego zachowania, no nie, tych, tych, tych sztucznych, tych, że się wydaje, że jesteśmy na, na, na takim etapie, że przynajmniej na ekranie komputera możemy, możemy stworzyć taką iluzję, że Nie, no iluzję jak... to na pewno, ale właśnie nie chodzi o iluzję. Chodzi o to, żeby, żeby, żeby nie musieć programować wszystkiego od zera, tylko żeby, tak, żeby, żeby, się żeby uczyła, raczej tak. symulować sieci neuronowe właśnie po to, żeby ta postać, żeby, żeby, ta Stein, żeby to rzeczywiście była sztuczna inteligencja. To znaczy, żeby ten system sam wybierał reakcję w pewnym hmm. sensie, tak? Żeby to nie było tylko tak żeby to nie było po prostu tak, jak, jak się skryptuje poziomy w grach. Dokładnie, tak, tak, tak, że to jest... I ja w ogóle też słyszałem, że y, to wymaga właśnie stworzenia takiej prawdziwej sztucznej inteligencji, która by odpowiadała właśnie takiej, takiej ludzkiej, no to jednak by wiązało się z tym, że trzeba w ogóle przemyśleć y, w ogóle na, na jakiej zasadzie działają komputery, jakby wymyślić komputery od nowa, nie? Być może właśnie y, komputery kwantowe y, to jest ta odpowiedź na to, no ale... Ale wspomniałeś y, Piotrze o Preju i... Hmm, Chciałem tak. bardzo z tobą porozmawiać o Preju. Oczywiście ja skończyłem już szkoda, tak że, dawno, dawno temu, tak że ja... Szkoda, że oczywiście... bo to już było tak dawno, że ja już pewnie nic nie pamiętam. <laughs> Mi też dużo rzeczy wyleciało z, y, z głowy i jak chcesz, to możemy nawet y, y, bez obawy, że komuś popusujemy przyjemność zgrania, porozmawiać w ogóle o, o, o, o samym Preju. Ym, ja w ogóle miałem taki duży problem z Prejem, że ja już wyrosłem, znaczy nie, że wyrosłem, że, że ja bardzo szybko potrafię się zniechęcić w, y, y, grami, z których bardzo często ginę. A Prey nie jest prostą grą. I wiem, że to jesteś... znaczy, ty... jest. Nie, męcz... jest męczący. Jest I... męczący. Ja... A ty jesteś szalony, I... szalany podwójnie, podwójnie <grym> nawet, bo grałeś się... na poziomie trudności jakimś takim. Hard no, ale nie często, to prawda. I, i też by też czasami tak wyglądało, że, że um, po, nie wiem, po godzinie, którą miałem, to po prostu tę grę wyłączałem, bo po prostu wiedziałem, dobra, okej, okay, za dużo, za zbyt intensywnie idę spać, bo nie, bo nie mam czasu potem dopiero miałem jakiś taki, ale to już dawno, dawno temu, miałem jakiś taki weekend, kiedy chyba było brzydko deszczowo, ja nie miałem kompletnie pomysłu i nie chciało mi się wychodzić z domu. I wtedy autentycznie przesiedziałem cały dzień z ciepłą herbatą, kocem i sprayem. W, I wtedy go rzeczywiście skończyłem, ale to pod koniec byłem już bardzo zmęczony, bo ta końcówka jest taka, że tam gra nasyła na ciebie naprawdę cała armia. No właśnie, to ja miałem ten problem, że ja, ja bym dużo bardziej się cieszył, gdyby, gdyby mm jakby nie, nie, nie te postacie, no nie, nazwijmy te potwory, te mimiki, te, nie wiem, się, to duże potwory takie nazywają. Że fantomy. Się, fantomy, że one się nie respawnowały, że, że, że w ogóle też to główne takie zagrożenie, ten koszmar, nie, że to też... To było męczące. To, ty, za pierwszym razem robi niesamowite, kolosalne wrażenie, dlatego, że masz te dwie opcje, no nie możesz zabić yy, koszmar, co na wczesnym etapie jest yy, praktycznie niemożliwe, albo w ogóle niemożliwe. Nie masz tyle amunicji tak. zasadniczo. I, więc musisz się schować. I to mi się strasznie podobało, bo, bo, bo czujesz takie zaszczucie. To jest coś, co ja bym porównał oczywiście w dużo, dużo mniejsze zagrożenie, bo wynika z koszmaru, gdzie na przykład zagrożenia w Alien Isolation było z, z obcym. Nie? Bo obcy jak wiedział, uh -huh. wiedział gdzie jesteś, wyczuł, to, była, to był koniec. To był koniec, Ale, tak, ale to tak. chowanie się, takie, taka, taka zabawa w kotka i myszka, gdzieś znalezienie jakiegoś takiego punktu, gdzie możesz powiedzmy bezpiecznie przeczekać, aż ten potwór sobie pójdzie gdzieś, to, to moim zdaniem to była taka najbardziej ekscytująca część Alien Isolation, która później się zmieniła w taki taki chamski, taką szczelankę, wiesz, jak później były te androidy i to wszystko, na no nie? Że tutaj, tak, tak, tak. No oni próbowali troszeczkę jakby zmieniać nastrój, co tam... Przede wszystkim dla mnie Alien Isolation był za długi. Ja wiem, że to pewnie nie zdobędę sobie tutaj... Nie, nie, nie. W stu procentach się zgadzam. W stu procentach. Oni to za bardzo się zakochali 10, w tym, ja co stworzyli. Tak, tak, oni się za bardzo się zakochali w tym, co stworzyli, tak bardzo nie chcieli tego obcego puścić i zrobili tą fabułę taką długą. Mogli to spokojnie troszkę skompresować i to byłoby bardziej spójnym dziełem i takim. Wiedzieliby, że tak powiem, kiedy skończyć i to miałoby większą wartość mimo wszystko. A ja nie pamiętam, ile ja grałem, ale długo, długo. No, przy że tam tak naprawdę steamer. był też duży backtracking i, i, i tak, tak naprawdę do, do, do było. Do, nie, mi się najbardziej podobały elementy, które, które związały się właśnie z wyjściem w przestrzeń, właśnie z tym zeszczuciem, kiedy było się samemu że cała ta końcówka już, y, która bardziej przypominała, nie wiem, może Aliens film, to było coś, co, co mi nie odpowiadało. Niemniej Alien Isolation nadal jest świetną grą, jeśli ktoś y, nigdy nie zagrał, y, to, to warto, się nie można To ta warto nagrać, tak, tak, zdecydowanie. Ale wracając do Preja, to Prey, y, jak w ogóle ci podobał się początek Preja? W ogóle <laughs> całe to, cały ten twist na początku i w ogóle całe to wprowadzenie do tego, tego świata i, tej, i, i tego, wiesz, to, no, i to, że okazało się, że jesteś na, na jakiejś stacji kosmicznej. Tak, tak, tak. To zostało zrobione bardzo fajnie. Mi się podobało, no bo to, to, to, to bardzo ładnie pogłębiało to poczucie tej paranoi, że tak w zasadzie to nie wiesz, co będzie za chwilę. Czy ty się okażesz, że nagle jesteś w jakiejś symulacji czy coś, czy, czy w ogóle jesteś gdzieś indziej, czy że w ogóle tego wszystkiego nie było. No, fajnie to zostało zrobione. Mi się, mi się to podobało. Zresztą w ogóle cały ten, ten klimat w ogóle tej stacji, ona mi się wydawała taka nierealistyczna. W sensie, że, że takie totalnie niepraktyczne, że ja się śmiałem, że no jesteśmy na etapie, gdzie stację kosmiczną, którą się tak ekscytujemy, która kosztowała setki miliardów dolarów. I ona jest malutka, ona nie? jest tam malutka, się takim... mi mieszczą. Tak, to, <głos》>, to można że to jest taka kawalerka, no nie, jednak w której no. musze, nie wiem tam ile, ile jest załogi, pięć osób więcej? No nie jakoś wiem. Jakoś tak. Musi mieszkać, a tu mamy po prostu niesamowity jakiś taki e, e, hotel. No nie nie jest styl art deco, ale, ale, ale jakoś tak nie, nie, mogę, nie mam takiej nie Tam no, jest Art tamta architektura. To, znaczy, to yes. jest w ogóle jakoś tak śmiesznie, bo to jest bo to jest taki... Dla mnie to jest Bioshock w kosmosie w jakimś tak wielu... Trochę armii, tak, sposób. trochę tak. To znaczy, no, bo, bo de facto to, to jest jakiś taki... Ja nie pamiętam dokładnie, który, jaka tam jest data, ale tam się, tam się miesza właśnie Art Deco ze stylem lat 70-tych, ze stylem tak. graficznym lat 70-tych i to bardzo fajnie wyszło w sumie. I, i... Na początku tak mówią, o Boże, znowu Art Deco, pff, ale, ale dobrze to zrobili. Bo koniec tak. W koniec końców wydaje mi się, że to był fajny pomysł. Co że momentami oni też nawiązują przynajmniej tak... Mm, mam takie wrażenie troszeczkę kolorystyczne, na przykład do pierwszego Half-Life'a. Mm -hmm. a Te pomieszczenia takie bardziej ale Laboratorium, jak widzisz tą to, to, to mieszaninę tego, tego czerwonego, niebieskiego i tych wszystkich szlaczków, to gdzieś tam jakoś tak mi się kojarzyło. Mówię, o, gdzieś już widziałem podobne pomieszczenia, tylko troszkę inaczej przedmioty wyglądały. Nie no, to jest... Jest w ogóle coś takiego w całym tym, tym świecie, nie? Że, że on momentalnie budzi twoją ciekawość. Rzeczywiście ta ciekawość jest szybko sprowadzona, wiesz, do sprowadzają cię, powiedzmy, przeciwnicy do poziomu, więc jakby musisz później planować tą swoją eksplorację, ale przyznam, że, że bardzo mi się ten, ten, ten świat spodobał, no nie, w tym i, i w ogóle bardzo dużo też czasu spędziłem na, na, na obserwowanie, nie obserwowanie, jakby to powiedzieć, nie obserwowanie, tylko odczytywaniu tego, tych, tych tej historii miejsca, ale też historii w ogóle świata, uniwersum, że się tak wyrażę, czyli mhm. ziemi, właśnie przez oglądanie jakichś, nie wiem, obrazów i tak dalej, bo to, co mi przykuło uwagę, to było to, że po prostu to jest Ziemia, która w pewnym momencie jakby losy naszej Ziemi i tej Ziemi potoczyły się troszeczkę inaczej, nie? Tak jak, tak, jak tak, w aucie, tak, no to, że masz tą alternatywną... To jest alternatyw taka historia alternatywna, tak? tak? ale w pewnym momencie gdzieś tam na, na, na jakimś etapie, nie wiem, tych podróży kosmicznych, powiedzmy, że wiesz, że y, y, y, Apollo y, program y, odniósł niesamowity sukces i nagle okazało się, że my zdobyliśmy jakieś nowe technologie i tak dalej, i tak dalej, i tam jest właśnie... Tam, Kennedy chyba tam żył tam 120 lat albo i więcej, już nie tak, pamiętam. Tak, tak, no, Kennedy takie... przeżył... Nie, nie pamiętam, czy przeżył zamach, czy zamachu w ogóle nie było, No, jakoś tak śmiesznie zostało to zrobione. No. I to jest... I, to, i ja uwielbiam takie smaczki. Ja uwielbiam historię y, taką alternatywną i przez to też jakby wpływ na technologię to ma, że, że zawsze jest taki y, y, retrofuturyzm, że... Tak, i on, tak, tak. Że tak. w tej grze jest ten retrofuturyzm. Oczywiście on, on nie jest... Na, na, tak silny jak na przykład, nie wiem, no, musiał Fallout. być w Nowym Blade Runner albo w Falloutie właśnie Fallout jest świetnym przykładem takiego retofotoryzmu, gdzie po prostu widzimy jakby <śmiech> mamy grę tworzoną współcześnie, ale wiele elementów elementów tego science fiction jakby wygląda jakby było tworzone, nie wiem, 30-40 lat temu na jakichś okładkach książek fantastycznych. I to, jest, i to, tak, i to tak. miejsce robi niesamowite wrażenie, i to, i to, ale to właśnie teraz jest problem z tym, i jak grać w taką gra. I to jest... Kolejny raz. No jest, to, to jest chyba największy problem, że tu jest bardzo dużo, bardzo dużo możliwości grania i to na początku cię jakby troszkę, można powiedzieć, paraliżuje. Mhm. wiadomo, że jeszcze na początku nie masz wszystkich umiejętności i, i, to, i to częściowo gra, to też wykorzystuje do tego, żeby cię troszkę odgrodzić od pewnych wejść na przykład, nie? A częściowo robi to kartami dostępu zwyczajnie w świecie, czyli po prostu nie masz odpowiedniego klucza, żeby gdzieś dojść. Częściowo robi to też na przykład poprzez odpowiednio silnych przeciwników, tak, tak jak się, tak jak kiedyś było, nie wiem, w Oblivionie, czy w mhm. Moruindzie może jeszcze bardziej w każdym razie w tych grach z serii Elder Scrolls, natomiast, natomiast to, co chyba jest rzeczywiście najbardziej niesamowite w tym wszystkim, to to, że ta stacja jest dla ciebie praktycznie otwarta w całości. Tak. Że możesz, tam gdzie, tam gdzie, jeżeli masz tylko klucz, ale zawsze klucz jakiś się znajdzie, zawsze gdzieś, zawsze, zawsze gdzieś będzie, jeżeli go nie masz, to albo fabuły nie pchnąłeś do przodu, albo, albo jesteś, albo zbyt nieuważnie szukasz. To, to, to na pewno da się tam wejść. Tak? Są, są chyba takie momenty w fabule, nie pamiętam. Gdzieś w pewnym momencie jest coś takiego, że chyba wszystkie grodzie się nagle zamykają wtedy się robi ciekawie, mm -hmm. ale, to do tego, ale to chyba robi się już wtedy, kiedy masz praktycznie wszystkie klucze do wszystkich. No tak, czyli to jest taki kolejny jakby e, przystupowany. taka zmiana dynamiki, żeby, żeby się coś działo. Mm -hmm. ja, miałem, ja miałem duży problem w ogóle w pewnym momencie z orientacją w przestrzeni e, i na stacji w sumie. Eee, na zewnątrz chyba bardziej, A później no? na zewnątrz. I na zewnątrz to było to, że po prostu, wiesz, jak jesteś w tym stanie nieważkości, źle gdzieś, gdzieś się obrócisz, nie wiesz gdzie lecieć, dlatego że uważałem, że w ogóle mapa mnie nie tyle, że źle kieruje, co jednak nie zawsze jest czytelna, bo jest ten motyw, że powiedzmy możesz wyjść w przestrzeń i wyjść jedną grodzią, a później wrócić drugą, że, mhm. że to też jest jakiś skrót, ale... Ale te markery są nieczytelne, oczywiście, to... oczywiście. bo to, jednak te odległości są duże, a ten jakby ten... To skomplikowanie strukturalne również na powierzchni, bo to nie tylko labirynty, korytarzy w środku, ale ten, ten pewne tam są takie różnego rodzaju załomy, nie załomy. Częściowo ten poszycie, tego, poszycie kadłuba tej stacji jest przecież mm. rozprute tak. i jakoś tak jest zaplombowane takimi polami siłowymi i czasami, żeby się tam dostać, gdzie ten marker jest w, w, w, na, zaznaczony na naszym tym chudzie, tak zwanym, to czasami jest problematyczne i czasami wydaje ci się, że lecisz od, z odpowiedniej strony, a potem się nagle okazuje, że musisz robić dookoła lot, bo na przykład wcale nie. No właśnie. I ja dużo, dużo razy w ogóle, kiedy próbowałem się dostać z jednego miejsca do drugiego, to czasami... Wiesz, że masz tą broń piankową, nie? I, e... Tak, to jest glue Glucanon to jest w ogóle jeden z lepszych bajerów, który panowie wymyślili. I na, na początku w ogóle prawie z tego nie korzystałem, bo, bo wiesz, no, myślałem, że to jest jakby broń, która na początku ma ci być takim właśnie tym, takim zamrażaczem, jak to było w Bajoshocku, że myślisz, że zabrażasz wroga i później możesz go kluczem jakimś, czy jakimś łomem Wiesz, no, no. Obić i, i to wszystko. Ale później właśnie to jest to, że możesz sobie jakieś takie wschody tworzyć, jakieś narzędzia, tak, tak, tak. gdzieś się dostać i tak dalej. I połowa właśnie zabawy w tej grze jest na szukanie jakichś takich dodatkowych skrótów, przejść, ewentualnie czasami trzeba rozwiązać jakiś problem, gdzieś się dostać, właśnie tworząc sobie takie dodatkowe elementy, jakieś ursztowania sztuczne i tak dalej. No, problem jest taki, że to jest gra i właśnie ja nie wiem, jak sobie poradzić, jak ją przyjść na tym poziomie trudności hard, gdzie naprawdę trzeba bardzo uważać na, na, na, na to, jak szczelasz, żeby, żeby nie zużyć całej amunicji niepotrzebnie, gdzieś nie przestrzelić się, że, że przecież to wszystko się tak kończy, że, że cały ten system recyklingu, no, on jest fajny, że to może sobie tworzyć te rzeczy, ale jakby, no czujesz, że tego jest ograniczona ilość, nie? Że, że, że ciągle ci czegoś brakuje. I ja w mnóstwo momentów miałem takich, że miałem przejść przez, po, przez poziom jakieś przejście no pełne fantomów i ja musiałem się wtedy bać na, najbardziej jakąś taką yy, nieprzyjemną dla mnie zabawę jakąś skradankową, że gdzieś próbowałem się schować, gdzieś przelecieć, gdzieś skoczyć i tak dalej, no koszmar, koszmar że trochę mi brakowało tego, żebym mógł być takim Rambo, że, że... Że... No nie, w tych grze się nie da, w tych się nie da. No i ja zdecydowanie grałem to w taki sposób bardziej skradankowy, na początku przynajmniej bardziej skradankowy, mm -hmm. ja w pewnym momencie, jak już miałem te umiejętności, które chciałem, nie ofensywne, mm -hmm. to zacząłem po prostu inwestować. W, albo kupowałem te, te biomody, jak już później miałem, bo później w pewnym momencie dostajesz licencję na nieskończoną ilość. Mm -hmm i wtedy po prostu w pewnym momencie zacząłem inwestować najzwyczajniej w świecie w te, w, w te umiejętności, które da, dają ci większe obrażenia większe i troszkę więcej zdrowia. Tak. I te, dzięki temu to się stało troszkę mniej frustrujące i też amunicji troszkę mniej się y, wyrzucało. Plus, y, nie wiem, czy, sporo też zależy od tego, jak, z, jakiego, z jakiego oręża korzystałeś, bo na przykład y, nie wiem, czy wiesz, ale przynajmniej w moim przypadku okazało się, że bardzo skutecznym y, bardzo skuteczną zabawką jest ten paralizator cały. W zasadzie w, praktycznie niemal w każdym przypadku od takich bardziej od, od, um, od tych fantomów, które są po prostu zwykłymi jakimiś biologicznymi stworami, po, zwłaszcza po technopatów i tego typu technopata to, o Jezus Maria, to było paskudstwo straszne. No, a raz, że to przecież wywalało korki, żarówki i w ogóle wszystko w promieniu przynajmniej pięciu metrów i do tego. Ale z drugiej strony właśnie to był, to był nie wiem, tam w tym to, to było ciało połączone z jakimiś kawałkami żelastwa chyba i to świetnie się sprawdzało w połączeniu z tym. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywało to co, No W każdym razie ten taki wiesz. To, co to, to, to, to, to działało tak jak paralizator trochę na taki elektryczny. To w ogóle też to, to, to chciałem. Właśnie, że takie odkrywanie kombinacji pewnych, pewnych broni, pewnych rzeczy to też jest taka duża część sukcesu nie radzenia sobie w przetrwaniu. Tak, tak, zdecydowanie. Na początku myślałem, że Blue Cannon jest taki dosyć uniwersalny, ale okazało się, że nie, bo niektórzy wrogowie to bardzo szybko się z tego wydostają i ten mhm. mnożnik, wiesz, jeżeli chodzi o, o obrażenia, nie jest taki duży. A tak samo jak przekonałem się, że, że specjalnie nie ma sensu inwestować w, te, w działka i w karabinki, bo one owszem strzelać strzelają, natomiast prawie każdy pierwszy lepszy fantom ma coś takiego, że potrafi się rozpędzić i przywalić z baśki w coś takiego i one się od razu przewracają albo, albo mają jakąś taką kulkę <gry> tak, tak, tak. Którą, kinetyczną, w którą to, to walną i to już jest bezużyteczne, także ja sobie mhm. mogę ustawić trzy albo cztery takie i one tam niby ładują w takiego fantoma, ale efekt, nawet mają, wiesz, ten, nawet mogę im tam wrzucić ten upgrade, że mają ten pan też większy, ale co z tego, jak to leży na ziemi po pierwszym uderzeniu? Mhm. Ale, ale też jest fajne, bo tam jest takich kilka misji, że nawet jak nigdy nie używałeś tych wieżyczek, to później jak jakby grać się trochę tak uczczenie, że jednak warto w tym momencie Czyli Czasami przydają. Tak? tak, jest tam jakaś taka misja typu blędzenie, tak, tak? Tak, tak, tak, dokładnie. I, i wiesz, te, te pozbiera... trzeba było pozbierać te wieżyczki, ponaprawiać i poustawiać i one rzeczywiście się, się sprawdzają, w, kiedy są powiedzmy w większej ilości, tak? Mhm. Przynajmniej ja miałem takie jedno miejsce, gdzie poustawiałem chyba kilka i, i było na takiej zasadzie, że tak trochę wabiłem te fantomy, żeby żeby tam przechodziły i tak, żeby ich na... na na, na jak największej ilości i żeby aha. sobie odpłusić. Ale w ogóle prej, ja już tak nie pamiętam dokładnie tych filozoficznych kwestii i, i, i całej tej y, wymowy zakończenia, ale y, y, jak ci się podobało w ogóle zakończenie? Jak, jak to podsumowanie wszystkich twoich decyzji? Bo to jest mniej więcej tak, tak zrobione, że gra nie ma jakiegoś fajer, jak fajerwerkowego, jakiegoś takiego wybuchowego zakończenia, jakiegoś takiego nie, fantastycznego to, w, w, filmu. krótkie są te filmiki, no, są bardzo, w, zasadzie tam jest, w zasadzie tam jest chyba tylko, nie pamiętam, tam jest kilka wariacji na temat, tak? W sensie tam jest filmik taki, jest dobre zakończenie, złe zakończenie, nie pamiętam, jakoś tak jest. Znaczy, to, i, i to jest wszystko na takiej zasadzie, że tak naprawdę y, tym, tym, tym głównym, tak, bo, to jest, bo to jest takie podsumowanie, trochę takie właśnie w stylu, no, ja bym powiedział nawet falautowskim, że każdy wątek, każda decyzja, którą podjąłeś, jakby wpływa na to, czy, czy na przykład oszczędziłeś ludzi, czy, mm -hmm. czy, czy uratowałeś ludzi, czy w ogóle grałeś w taki sposób, czy w taki, czy podjąłeś decyzję, czy byłeś samolubny, czy, czy, czy byłeś altruistyczny, czy i tak dalej. To wszystko jakby wpływało na, na zakończenie, ale to zakończenie było takie dosyć... Skompresowane. Tak, i, i, i e, ja do końca tak naprawdę nie wiem, ja, ja, ja, ja wtedy, świeżo po zakończeniu tej gry, e, no tak sobie jakby miałem okazję je przemyśleć, ale ale nie zostało we mnie tak w głowie, że, że nie mhm. czułem na przykład potrzeby, żeby na przykład, nie wiem, jeszcze raz grę przejść i, i, i, pewne rzeczy zmienić, bo, bo chciałem jakby inne zakończenie zobaczyć, albo jakieś inne dopełnienie, jakieś inne satysfakcjonujące, rozwiązanie. Nie bo to wszystko się opowiadało, jakby, taki, taki to był taki profil psychologiczny na końcu, powstaje twoje, Twojej Troszeczkę tak, dostajesz troszeczkę taki certyfikat, tak, na końcu. No, i, i... Natomiast nie, nie wiem, czy chciałoby się grać dla samego zakończenia, bo to mm, nie, wiem, nie wiem, jak ty masz, ale ja na przykład mam tak, że nawet jeżeli stwierdzam, zakładam sobie, że jest jakaś taka gra, która pozwala mi odgrywać pewne role, że na przykład dobra, to teraz będę grał w zupełnie inny sposób, to nigdy mi to nie wychodzi. Ja mam zawsze dosyć podobny profil. Zazwyczaj wybieram sobie albo dobrych, albo neutralnych, neutralne postacie i staram się zazwyczaj grać jakimś snajperem albo gościem, który się skrada. I jakby nigdy, nigdy innego typu połączenia mi po prostu nie wychodzą, chociażbym nawet chciał, to zawsze wracam do tego typu postaci, więc tak granie dla samego zakończenia chyba nie ma sensu, zwłaszcza, że ja oglądałem to zakończenie potem jeszcze na YouTubie chyba ze dwa, ze trzy razy mm -hmm. i ono rzeczywiście jest podzielone takie segmenty i, i tam są po prostu odhaczone kolejne parametry, typu na przykład, nie wiem, czy używałeś tych modów tylko dla ludzi, czy używałeś tych modów ten, tajfunów, tak? tak, I, tak tych tak, fantomów tak. wszystkich i tam ci się zmieniają po prostu kolejne, kolejne segmenty w tym monologu tego, tak, czy uratowałeś tą postać tego czy ta, czy tak, uratowałeś jeśli postać nie uratowałeś to, to ona się nie pojawia wtedy tam na ekranie tak w, tej tak. Post w takiej postaci, a nie innej No um, mi się akurat udało uratować chyba wszystkich, ten jeden więzień dostał przez przypadek, ale i tak dostałem on nie był chyba taką główną postacią ten więzień, którego się tam w pewnym momencie spotyka można go uwolnić, on jest taki szemrany taki szemrany typek, on się potem chowa w takim jednym miejscu Aha. ale on i tak u mnie dostał po dupie od jakiegoś fantoma ale, ale koniec końców i tak dostałem osiągnięcie, że wszyscy są w tam w jednym miejscu, tak w tej kapsule A później. Znaczy no Także... w ogóle no, zakończenie jest, jest ciekawe, ale, ale jakby nie wywołało we mnie takiego, znaczy nie uderzyło mnie albo nie tak ścisnęło mi albo nie zaniemówiłem po nim tak jak na przykład było po, po zakończeniu Bioshock Infinite. No, ale to też nie miało szans takich. No, Bioshock Infinity, jak to zakończenie, ma kilkanaście minut, tak, tak, tak naprawdę. Mhm. A tutaj masz trochę tak jak w System szoku 2, do którego zresztą ta gra nawiązuje, bo de facto jest System szokiem 3, tylko w innym, pod inną nazwą. Dokładnie. W system, system Shocku 2 też było jedno zakończenie i to ono było króciusienkie. Ono mhm. było takie, że tam w jest jeden monolog przez chwilę. Także trochę mhm. jak trochę jak z, z horroru. Mhm. Natomiast tam też zasadniczo nie ma za dużo. A tak w ogóle mhm. zastanawiasz się nad System Shockiem 2? To, to czy masz taką potrzebę na przykład wrócenia do System Shock'a 2, czy, czy uważasz, że, że lepiej zostawić jakby te dobre wrażenia o tej, że i, i nie wracać, bo wiem, że są jakieś mody, które się pojawiły, które troszeczkę poprawiłem grafikę, tak, że ona mogłaby wydawać się, że jest bardziej znośna dla, dla współczesnego gracza. Pewnie jest troszeczkę znośna. Z tego co wiem, to chyba tam były problemy z rozdzielczością i z interfejsem, mm. ale to ten patch, który wyszedł zbiorczo dla... Bo to wiem, że to, to jest taki nieoficjalny patch po prostu dla tego silnika. Tak. To on wyszedł i do Tifa 1, i do Tifa 2, i do System szoka, bo to jest... Na, na tym, znaczy nie na tym samym silniku. Żeby nie być gołos... Żeby, ten, żeby, że tak powiem, nie być nieprecyzyjnym, wydaje mi się, że System Shock 2 był na silniku Tifa 1 gol. Mm -hmm. Jakoś tak coś ale w każdym razie te wszystkie trzy silniki, tak? Czyli tif pierwszy, tif jeden gold i tif dwójka, no to, to wyszły takie nieoficjalne patche fanowskie, które a, jakby przekładają, um, bo gre, wszystkie te gry były um, projektowane na DirectXie chyba szóstce jeszcze, więc hu hu hu, panie kopelat temu. Natomiast, natomiast, wszystkie te, natomiast te, te nieoficjalne patche Fanowskie sprawiły, że, że, one są odpalane już pod DirectXem em dziewiątką. No, czyli pozwalają na obsługę normalnych rozdzielczości. Można też, jak, jeżeli budujesz jakieś tam misje, to jesteś w stanie robić, korzystać z tekstu wyższej rozdzielczości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, także, także, przypuszczam, że teraz to już chodzi na, na, na każdym sprzęcie. I wydaje mi się, że, wydaje mi się, że ten patch oficjalny został wepchnięty na przykład do wersji na Google. -Go. Tak, tak. Na Steamie tak. chyba też. Mhm. Na Steamie chyba też został po cichu tam gdzieś wpuszczony, także. Także, bo, no bo to jednak poprawia kompatybilność, co by nie powiedzieć. Natomiast, natomiast czy, wydaje mi się, że System Shock 2 był jeszcze bardziej hardkorową grą, bo przecież tam się... Ja nie pamiętam, czy w Preju się broń psuła? Nie, chyba nie. No już nie pamiętam, a widzisz. W Preju się nie, nie psuła broń, natomiast w System Shocku 2 broń się psuła. A, więc no, tam było ciężko. Tam było ciężko, ale też było takie, ale generalnie to jest wrażenie jest podobne, w sensie no, też, taka, też taka, ja, taka atmosfera zaszczucia konkretnego i takiej wszechobecnej paranoi tego, że właśnie trzeba uważać niezależnie od tego, w którą stronę przemierzysz dany korytarz i daną sekcję statku kosmicznego, bo Praktycznie po... I to rzeczywiście powiedzmy, że po latach jednak troszkę uwiera, w sensie, że wtedy, kiedy, nie wiem, no jak był system szok dwójka, to ja byłem chyba wtedy w liceum i pamiętam, że przechodziłem go praktycznie cienkiem, bo byłem chory. Um, więc więc to, to nie było z tym problemu, natomiast w dzisiejszych czasach to absolutnie nie, nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu I teraz zapamiętasz e, wszystkie zakamarki, czy pamiętasz, gdzie się było, i co się zobaczyło? Co, nie... No na szczęście, na szczęście ten design jest o tyle dobry, że w zasadzie to pamiętasz, bo tam są no. zawsze jakieś takie... Znaczy nie wiem, przynajmniej ja nie miałem problemu z takim ustawieniem sobie takiego, wiesz, jakby rysowaniem mapy we własnej głowie. Problemem było tylko to, że nie można było sobie robić za dużych przerw, no bo wtedy rzeczywiście zapominasz, także, także jak grałeś na przykład z raz na 4 dni, no to mogło być ciężko. Teraz takie <grych> pytanie. Co jest e, twoim zdaniem lepszym spadkobiercą oryginalnego m, tytułu, że się tak wyrażę? Czy, uh -huh. czy Prey jest lepszym spadkobiercą System Shock'a 2, czy Dishonored jest tak naprawdę lepszym spadkobiercą e, Tifa? oryginalnego. Um, to, jest ciekawe, to jest ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że jeżeli mówimy już o jakichś podobieństwach, no to Dishonored mimo wszystko jest... Um... To są te same studia, no nie? Teoretycznie no pewnie ci sami to, ludzie jest to, samo, to, jest to, to jest to samo studio i nawet, nawet z tego co widziałem, to projektanci przynajmniej tam w, chyba w Preju był głównym głównym um, reżyserem, to był Rafael Kolantonia, tak? Czyli, mhm. czyli de facto ten sam... Um, czyli de facto współ, współzałożyciel Arkana razem z... Um... Boże, jak się ten pan nazywa? Czy jakiś na. Francuz? Nie, nie, nie, nie, nie, wprost przeciwnie. A. Harvey Smith. Um, A, no tak, tak, wie, tak, tak. Więc więc, więc tak naprawdę to jest człowiek, który jeszcze, o ile mnie pamięć nie myli, to um, chyba za czasów, um, za czasów drugiego Tifa, um, albo robił jakieś poziom, albo był testerem jeszcze wtedy. I wydaje mi się, że też już pracował przy tej wspólnej inicjatywie Studia Irrationally Looking Glass, czyli właśnie System Szoka dwójce, przy System Szoku dwójcy. Czy... On potem był chyba głównym designerem przy, przy tym... Wiesz to tak szybko przy, sprzedziłem... Przy trzecim TIF-ie. Szybko powiedziałem i nie pojawia się System Szoku dwójka na jego liście osiągnięć, ale System Szoku jedynka jest i e, Deus Ex. No, przy Deus Ex, Deus Ex też, tak, tak. tak. Przy Deus Ex się też pracował. Tak, tak, tak. Także to jest człowiek, który ma generalnie... No... Mhm bardzo, bardzo duże doświadczenie. Jeszcze, no wiesz, no, cała ta ekipa z Looking Glass rozsypała się po świecie i po innych studiach i praktycznie gdzie nie poszli, to wnieśli naprawdę bardzo wysoki poziom. Ale muszę przyznać, może... że, że w ogóle Arkane no, jest... No, no, robią fantastyczną robotę, naprawdę. I, I powiedzmy kwestia, czy Dishonored 2 jest lepszą grą od jedynki czy czy gorszą nie nie i tak dalej? Od, od razu mogę powiedzieć, że ale, nie. Ale nadal nie jest, nie jest fantastyczna. Się... Tak, no, to jest, tak, tak, to jest tak, pierwsza tak. liga tylko po prostu sobie za wysoko po, postawili, po, powiesili poprzeczkę pierwszym tytułem. Chociaż jeszcze nie spróbowałem tego dodatku. Ja ten dodatek przyszedłem ostatnio. Ten, ten z tą, tą panią, ta ją Death of the Outsider, tak, z Billy Lurk, czyli z. No tak. To nie, to może podsumujemy szybko Preja 2 Mega i porozmawiamy o tym dodatku, bo mnie w ogóle ten dodatku. Możemy porozmawiać chwilę. Coś nie interesuje. O... W każdym razie, no jeżeli wraca, wracając do pytania, wydaje mi się, że w, przynajmniej w tym kontekście. Yy... Prey jest bardzo dobrym i zdecydowanie bardziej nawiązującym, bardziej świadomie nawiązującym tytułem do System Szoka Dwójki, dlatego to już nawet widać po menu mm -hmm. tym okrągłym. Tam są wszystkie elementy wizualne, one praktycznie nawiązują do, do systemu Szoka Dwójki i... i, i przepraszam. <śmiech> I nastąpiła, taka, nastąpiła tutaj ewidentnie próba wskrzeszenia tego klimatu i tylko anno do mini 2017, tak? I szkoda, że po prostu nie mieli prawa do... do, do... System Shock'a trójki, do tytułu w ogóle System Shock i żeby chcieli no pogrzebać tak trochę inną markę, jedną, tak skanibalizować no, trochę. Tu, tutaj w ogóle jest tak śmiesznie, znaczy śmiesznie, to nie jest śmieszne, ale słyszałeś, że tam, jest, że tam się cała, cała konkretna historia stoi za tym Prejem dwójką, który już był praktycznie chyba zrobiony, a, tylko że został wycofany, nie pamiętam jak się nazywa, to Human Head, który robiło, robiło tego Preja dwójkę, no i przecież były te takie fantastyczne trailery, na którymś E3 tak. Były już potem jakieś grywalne poziomy. To było chyba robione na Unreal Engine 3, Tak mi się coś wydaje. Albo 4, nawet. Nie, na pewno nie. Tak. Raczej to było, to było starsze, to było starszej generacji gry, A w każdym razie. W każdym razie tam były jakieś dziwne zagrywki ze strony Bethesdy. Z tego co pamiętam, to oni chyba. Bethesda chyba bardzo, nie wiem, nie pamiętam, że ona wykupiła to studio i bardzo naciskała na skończenie tej gry albo na wypuszczenie jej w takim kształcie, w jakim w jakim ona w danym czasie była, ale studia nie chciała jej wypuścić, bo po prostu twierdziło, że ta gra jest nieskończona i że absolutnie nie. Wiem, że tam były jakieś strasznie duże spięcia i w zasadzie to chyba doszło do czegoś takiego, że Bethesda stworzyła tak piekielną atmosferę w tej firmie, że, że ludzie się po prostu sami zaczęli zwalniać z niej. No tam y um... na jakichś forach internetowych tam nie chcieli powiedzieć dokładnie co, ale, ale jakieś takie problemy były, coś tam messy legal things. We are not supposed to post about, nie? Czyli nie? Czyli coś właśnie wewnętrznego, jakieś, jakieś takie problemy, e, być może jakiś konflikt wewnętrzny, prawny między, uh -huh. między oryginalnymi twórcami albo ten i, i tak naprawdę, e, no musieli zawiesić ten pewien, mimo że na, był w jakimś stopniu skończony. I, i oficjalne tłumaczenie bez jest takie, że po prostu e, standardy jakości. Bethesdy, tak, tak, tak, tak, tak. Że To było za, za niskie, tak, tak, tak, że to było za słabe. I szkoda, szkoda, um. ale no, naprawdę nigdy nie dowiemy się, co oni tam. Nie um, dowiemy się. Nie, um, przygotowali. Nie. Tak samo jak, prawda, w tym. W takim dokumencie przygotowanym przez NoClip na temat Duma widzieliśmy no, ciekawe fragmenty kolejnej części Duma, która była bardziej taka nastawiona na, na jakąś taką. taki Call of Duty Duma. Call of Doom, można powiedzieć. Bo, mhm. y, a, ale w koniec w końcu zawiesili cały ten projekt i postanowili zrobić grę od nowa, niemal. Więc jakby no, ciekawe jest, rzeczy jest, się tak dzieją w samo... wielkich studiach, które mają jakby pieniędzy na to, żeby, żeby czasami... Żeby takie coś z... zrobić, niemalże doprowadzić do końca, potem zamknąć i nigdzie tego nie pokazać. Zgadza się, no, ale tak samo było na przykład, w, nie wiem, chyba z miesiąc, czy za dwa miesiące temu Eurogamer był w... Um, chciałem powiedzieć w Black Isle, ale nie w Black Isle, tylko jak się nazywa to studio teraz, to nie jest, to nie jest in Excel, nie. Interplay, mhm. nie. Znaczy, no tak, tak, tak. Tylko że jak oni się teraz nazywają? Obsidian. Boże. Obsidian, tak. I oni też mówili mnóstwo ciekawych rzeczy na temat tego kolejnego fallouta, który miał powstać, ale nie powstał. Mm -hmm. i że czyli, czyli Van Buren'a niejakiego. Tak. No, po czym się okazało, że bardzo dużo elementów z tego Van Buren'a tak naprawdę trafiło w niemal niezmienionej formie do Fallouta New Vegas, także de facto dostaliśmy tego Fallouta, tylko w troszkę innej formie. Jakby bocznymi no, drzwiami się udało. Bocznymi no, ale... drzwiami troszeczkę. Aby to nazyskała tak. jedną z najlepszych marek w grach wideo i... i... Tylko, że musiała to oczywiście spaskudzić. Tak, właśnie, bo przecież tam, tam była ta słynna umowa o to, że i, ile tam im brakowało, jednego procenta, czy tam dwóch procent na Metacritic, żeby dostali premię za tą grę no. i nie dostali, koniec końców. No, Jakaś to taka straszna tak, kupota to była. Zasad. Tak, tak. Natomiast na takich rzeczy jest trochę tak. Gdzieś ostatnio mi mignęła taka historia, też, z kolei o też zbliżonej firmie, czyli właśnie o następcach poniekąd, może nie następcach, tylko firmie siostranej do Looking Glass Studios, czyli Ion Storm, że były w produkcji tak naprawdę jeszcze kolejne dwa Doseksy, oprócz tego Invis Invisible War które było no niestety paskudne to była konsolowa właściwie gra nie? I, eee, i musiała ta, być tam... tak jakby obcięta nie dlatego, że konsolowi gracze są yy, mniej wymagający i tak dalej ale jakby po prostu wtedy był inny, inny rynek inne standardy to było na pierwszego Xboxa i wiesz co tutaj to też był problem techniczny taki dosyć konkretny, bo ja kiedyś czytałem o realiach tego silnika, który oni wtedy zrobili bo ja robiłem misję do, do Tifa trzeciego kiedyś tam amatorsko, a to jest ten sam silnik i podobno tam były jakieś niezłe czady, bo oni mieli de facto silnik, oni zaczynali troszeczkę tak jak panowie z Bioshockiem, to znaczy dostali tego, um, mieli licencję na Unreal Engine 2.5 chyba, to się wtedy nazywało, albo 2.x, bo to była chyba ta wersja właśnie, która pozwalała robić gry na pierwszego Xboxa. I o ile panowie z Bajaszoka sobie rozwinęli ten silnik um, i potem zrobili właśnie, oni na tym silniku zrobili chyba SWOT-a potem, i potem zaczęli właśnie na tym zmodyfikowanym, zaczęli robić pierwszego Bioshocka, natomiast panowie z Ion Storm w pewnym momencie zatrudnili jakichś dziwnych ludzi, nie kontrolowali tego zbyt dobrze i w pewnym momencie stracili nad tym kontrolę, dlatego, że ten silnik, który został użyty do Deus Ex-Invisible War i później do Tifa 3, cały, cały w zasadzie z niego został tylko edytor i taka wiesz otoczka związana z Unreal. Natomiast większość tych rzeczy, która tam była pod spodem, pod maską, to była zaprogramowana na szybko a w ogóle cały rendering został zrobiony przez jakiegoś jednego gościa, który nie zostawił po sobie żadnej dokumentacji zrobił co miał zrobić i wyszedł dosłownie i ślad po nim zaginął więc, <laughs> więc to, że w ogóle Deus Ex i Tiff Trójka i, i się ukazały w takiej postaci w jakiej się ukazały to jest jeden wielki cud boski bo, bo tam naprawdę kontrola nad takimi rzeczami jak wiesz, jak jakaś wydajność czy coś to była masakra hmm. zwłaszcza, że to było na pierwszego Xboxa jak pamiętasz, więc wiesz, no, problem z pamięcią i tak dalej, z teksturami cuda na kiju Masakra, masakra. No, ale były oprócz tego jeszcze w planach dwie gry właśnie związane z, ze światem Deus Exa, które się niestety nigdy nie, nie pojawił. Widziałem tylko konceptarty gdzieś do tego, no wyglądało to obiecująco, natomiast no niestety... Że znaczy niestety, no nie niestety, bo dostaliśmy potem Invisible, nie Invisible War, tylko world ja Mankind Divided? Man nie, Revolution. A, już, tak, Man Revolution. Human Revolution, które było. było absolutnie fantastyczne. Tak, tak. A później dostaliśmy Mankind Divided, które już. Nie no a potem, potem niestety Square Enix musiał być Square Enix, jak to każda wielka korporacja. No i... Dlatego się obawiam, że możemy długo teraz poczekać, długo, długo poczekać na, na kolejnego Deus Ex. Chyba, że coś się tam dzieje, no nie wiem, ale to już, już do, do mnie żadne słuchy nie dochodzą, o kolejnej części. Seksa. A szkoda, a szkoda, bo... No podobno zostały zawieszone, zawieszone na, na, na czas nieokreślony, no tak samo był problem przecież z tym, z IO y, tak, i z Hitmanem, mimo mhm. tego, że był fantastyczny... A no oni się to... przypadkiem sami nie wykupili? że ja nie wykupił sam siebie jakoś, czy ludzie? Jakieś nie wiem, czy jakieś... wykupił sam siebie, ale koniec końców ktoś ich wykupił. Mhm. A udało, się to, udało się to wszystko uratować, no i teraz nie wiem, czy widziałeś, ale będzie... Drugi sezon albo coś. Nie drugi sezon. Znaczy drugi sezon pewnie też będzie, ale a panowie na razie przygotowują taką kompletną edycję ze wszystkim... A -a. absolutnie wszystkim tego, tego pierwszego Hitmana, znaczy tego pierwszego tego ten pierwszy warsztat. sezon, tylko po prostu taki wersja yy, ostateczna. Wersja full, super full extent. Tak. tak, tak, tak, łącznie z tymi wszystkimi, wiesz, tymi niekontraktami, tylko jak się to nazywały, te takie cele tam były takie mhm. okazyjne, że ktoś, jeżeli, jeżeli nie grałeś na przykład w tę grę Elusive Target, tak, to się tak chyba nazywał że to są takie jednorazowe, mhm. jednorazowe misje, które jak spierdzielisz, to nie możesz powtórzyć to one się pojawią w tej wersji. Yy, w, w tej wersji Full, jeżeli, jeżeli, nie masz, jeżeli do tej pory nie grałeś, yy, to, to, to będziesz miał te wszystkie Elusive Targets w pakiecie. Mm -hmm. Bo wcześniej to były takie bardziej eventy. Oh. I tak. takie czasówki, a teraz, a teraz będziesz miał to w komplecie. Także miło. No ja myślę, że się. przecież nie wiem, czy znajdę czas już na to, bo to też jest jedna gra, która wymaga cierpliwości i długiego grania. Znaczy to jest w ogóle gra, która ma niesamowity, yy, yy, znowu, że tak powiem, replay value, tak? Czyli można ją tak, zagrać i, i, i jakby delektować się na nowo jej, jej, jej, jej kruczkami, jakimiś takimi elementami, które się odkrywa dopiero za jakimś tam entym razem. I mhm. to, że ona była epizodyczna, to wpływało na to, że zanim dostałeś kolejny epizod, to ogrywałeś ten jeden, który miałeś, czy ten kolejny i tak dalej, wielokrotnie. I, i e, z jednej strony wydawało się, że to była zła decyzja wydawać Hitmana, no nie, prawda, w, w, w odcinkach, ale, ale oni to zrobili tak, tak dobrze, że absolutnie e, według fanów, no to się sprawdziło i, i chyba, no, nie wiem, kiedy wyszła ta gra, ale chyba Giant Bomb przyznał w ogóle Hitmanowi właśnie tytuł gry roku. I czy nie, czy to nie ostatnie no to całkiem, było, nie że... całkiem nie wykluczone, bo to, bo oni to zrobili naprawdę dobrze, tylko wydaje mi się, że pomijając już jakby kompletnie nierealne i nierealistyczne oczekiwania finansowe z Korynix, które tam mm -hmm. zawsze wymyślało, prawda? Zwłaszcza właśnie przy okazji, przy okazji, czy czy czy, to Brideira, Brideira. No. czy Deus Exa, oni, oni mają ostatnio totalnie z czapy te, te, te oczekiwania. Ja, że patrzę na te słupki z Final Fantasy z Japonii, gdzie tam po prostu Japończycy szaleją na, na, na punkcie tych wszystkich yoderpegów i wykupują całe palety z tymi grami. Co nie wiem właśnie. No. No w każdym razie, w, w każdym razie, no tak, z tego co wiem, to zrobili dobrze, natomiast finansowo to się chyba nie przełożyło niestety na taki efekt, jakby chcieli. No właśnie. Ale inny, inna rzecz... Gry, która podobno finansowo się też jakoś tak średnio e, sprawdziła, e, Dishonored 2, Death of Outsider. Dodatek. Mhm, mm a w zasadzie samodzielny dodatek. No właśnie, dodatek to chciałem to... powiedzieć, ja widziałem za, i to za taką, do, w sumie jak, jak dodatek do tego. Co to był za taki gry? Kurczę, zapomniałem. Ale właśnie, że kupowałeś sam dodatek i, i, i odpalałeś, nie musiałeś się martwić, że, że trzeba mieć A to podstawki. nie było czasem Old Blood do tego, do Wolkensteina? I Coś później, coś później. Pamiętam, że... że nie, ale mi pa, pamięć mam dziurawą. Coś niedawno nawet, bo wiem, no. że próbowałem i, i, i później szybko się pozbyłem. Wiesz co, wiesz co, ja zaraz to sprawdzę, może mi się przypomnieć, co ostatnio no. zagrałem, ale yy, standalone dodatek. A, jest. Uncharted The Lost Legacy. A, tak, oczywiście. I mhm. też świetna historia Chloe i Nadine. A, I to była gra, którą... Znaczy, nie musiałeś pod, podstawki mieć Uncharted, żeby się bo gra na jakieś 10 godzin, to zależnie jak tam, czy miałeś jakieś takie kompulsywne, yy, maniakalne zbieractwo ci się włączało na jednym etapie gry, ale, ale tak to, to bardzo spójna, taka ciekawa, interesująca historia, taki film przygodowy na, na, na 10 godzin, że jakby do Uncharted trochę tak chciałby się powiedzieć w pigułce, nie? Uh -huh. A jeśli chodzi właśnie o Dev of the Outsider, to jednak... Yy, jest jakiś taki etap nowy, czy wykorzystali jakieś elementy z poprzedniej, czy w ogóle z podstawki, czy są te same miejsca, czy absolutnie zupełnie nowe miejsce, nowy czas? Wiesz co, wydaje mi się, postać. że generalnie, jeśli chodzi o recycling, to całkiem ładnie się zachowali, dlatego, że jest tylko jedna mapa, która jest, która jest wykorzystana z podstawki, to jest to Królewskie Konserwatorium. I różnica jest mniej więcej taka, że tam to było w nocy, a to jest w dzień. I... I ta misja nie jest taka, znaczy nie wiem ja tę misję praktycznie tak przyszedłem trochę na autopilocie. Natomiast ona jest gdzieś w środku i nawet mi to tak strasznie nie przeszkadzało, no bo reszta jest, reszta jest zaprojektowana od nowa. Też jest tutaj taki coś w rodzaju takiego city hub. Jest taka, jest taka lokacja, po której się troszkę, troszkę szwędasz, żeby czy to wykonać jakieś takie pomniejsze misje, bo jest jesteś takie jak kontrakty, za które masz dodatkowe pieniążki. No to nie, są, to, to nie są, to nie są rzeczy obowiązkowe. Mhm. One ci tylko dają po prostu większe fundusze, jeżeli chodzi o, te, o ten czarny rynek i wiesz, kupowanie gadżetów. A więc to się przydaje. Natomiast, jakby pierwsze kroki, które stawiasz w swoim śledztwie, w swoim wiesz, próbujesz się dowiedzieć, w jaki sposób możesz zabić tego outsidera, więc zaczynasz szukać pewnych powiązań pomiędzy pewnymi grupami w mieście, i to jest na takim niezbyt dużym obszarze. I ty się poruszasz po prostu pomiędzy kolejnymi budynkami i pomiędzy kolejnymi frakcjami, to nazwijmy. Ja nie przepadam ogólnie za, za takimi konstrukcjami typu City Hub, nikt nigdy nie, jakoś to mnie niespecjalnie nie ruszało. Mhm. Mam też trochę zastrzeżenia co do, co do niektórych fragmentów, bo nie wiem, ja mam ogólnie na nie trochę, trochę problem z Dishonored 2, bo mam wrażenie, że oni poszli bardziej w stronę realizmu, a mniej w stronę takiego. E, taki, takiej rozgrywki, którą ja lubiłem zwłaszcza w TIF-ie, że, e, że zawsze jest, jest, są przynajmniej dwie drogi dojścia gdziekolwiek e, i że często są takie miejsca, gdzie możesz spokojnie obserwować e, patrolującą sztuczną inteligencję i możesz się jakoś tak przemykać pomiędzy nią i za nią. To mam wrażenie, że, że Dishonored e, i dwójka i Death of the Outsider stawia jednak trochę bardziej na e, na bardziej agresywny styl gry, zwłaszcza że, zwłaszcza, że Megan Foster ma troszkę inne umiejętności i to one nie są takie same jak, Fish. Zresztą to, to zawsze tak było, nie? Że każda postać ma troszkę inny zestaw umiejętności, i ten, chociażby ten Blink, czyli ten, ten, ten teleport w przypadku Meg Billy Ler czy Megan Foster jest troszeczkę inny. Ale bardziej A, on w stronę Corvo, działa... czy bardziej, bardziej tak w stronę... Bardziej w stronę Emily, bardziej w stronę takiego, takiego, takiego, takiego, takiego, takiego jumpa właśnie, tak. tak. A potem, jak, potem masz taką opcję pod tytułem New Game Plus i wtedy możesz korzystać z takiego bardzo, ale też arbitralnie dobranego komba mm -hmm. w postaci de facto Blink to jest taki jak miał no, jak to się nazywa, w DLC tak, w, w pierwszym dodatku, do pierwszej tak, części tak, w pierwszym i w drugim dodatku do pierwszej części, gdzie w momencie kiedy, czyli de facto to jest tak jak Corvo, tylko z zatrzymaniem czasu i to jest bardzo wygodne. mi się wydaje, że to w ogóle jest najlepsza wersja Blinka taka najsensowniejsza, pozwalająca bardziej strategicznie grać bo wszystkie inne są jednak w czasie rzeczywistym i to nie jest aż takie fajne. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. No, to trzeba rzeczywiście szybko reagować. Mm, co się nie zawsze udaje. Generalnie sztuczna inteligencja, tak samo jak w, tak samo jak w 2 jest dosyć, e, zawsze na wyższych poziomach jest dosyć rozgarnięta i bardzo, i patrzy się do góry i tak dalej, i tak dalej. Zresztą mhm. cała, cała rozgrywka Dezoner 2 by mocno, bardzo jeszcze, bardzo mocno stawia na tą pionowość, tak, wertykalność, że, e, że ty się musisz jednak poruszać do góry, a z drugiej strony ten blink zawsze jest tak dziwnie ograniczony, że to jego zasięg się zawsze wydłuża w poziomie, a w pionie to już tak czasami nawet na piętro wyżej jest ciężko wschodzić. Jak jakaś grawitacja trochę... cię trzyma Tak, tak, co mnie zawsze troszeczkę... Ja domyślam się, że to było też ułatwienie dla designerów, żeby nie musieli, wiesz, takich wieżowców robić, nie? Bo tak to by się nie... skończyło, poza mapę po prostu. Natomiast, natomiast nie wiem, no, wydaje mi się, że w jedynce to było troszeczkę lepiej rozwiązane, w dwójce to iść w podstawce, i tutaj to też jest ten, też jest ten problem. To nie zmienia faktu, że jest to zaprojektowane ogólnie nieźle. i sub Bill jako postać jest też, jest też całkiem fajna, natomiast. W ogóle to jest um... historia, yy, to jest prequel, rozumiem. Czy jakiś, znaczy prequel. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, to jest jest jak... jakoś, nie. To się później dzieje, tak? Że akcja tak. jest. Po, po, tym jak po, już ten, po tym, jak już minie, po, po wyderzeniu jest Dysoner 2. Tak, tak, tak. tak. Kiedy ocalimy no. tą naszą drugą ważną osobę. Też nie tak, tak. kim się gra, ta osoba się zmienia. I tak. to, to, a widzisz, bo jest bardzo ciekawe w ogóle. I, i, y, bo oczywiście dodatek przez to, że jest y, jakby to jak się mówi, samoistny, samo nie czy standalone, tak, że, że samowystarczalny. Tak to nie, nie potrzebuje podstawki. On, on nie szczytuje, czy szczytuje save'a z, z, z, z samej gry? Save'a save chyba nie, natomiast m, m, ale wiesz co? powiem Ci, że też nie korzystałem z tej opcji. Widziałem, że jest coś takiego, um, że jak wejdziesz do głównego menu gry, to masz w, hmm. w prawym górnym rogu taki napis Also Available It Is 2. Aha. I nie wiem, czy to jest tak, że on mi się wtedy przełącza na, na moją kopię, czy, czy przechodzi przy, czy do sklepu Steama i, i pozwala Ciemne. kupić, czy to jest Dlatego, że nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz, jedna z moich ulubionych misji właśnie takich koncepcyjnych to była w tym, gdzie, gdzie zmieniając pewne rzeczy, zabijając pewne osobę albo coś tam, z, z, zmieniając w ogóle w, w tej misji, jakby też wpływaliśmy na, na to, co się wydarzyło w, w teraźniejszości. Jakby manipulowaliśmy uh -huh, uh -huh. historią. Tak, I tak, można tak. było doprowadzić do tego, że na przykład ta główna bohaterka właśnie w dodatku, no, ani nie miała, ani nie traciła oka, ani nie, nie traciła ręki i tak dalej. No, Już nie pamiętam dokładnie, jak ona miała. Ona miała tylko, była, um, straciła chyba oko i rękę, tak? Czy, czy tak jeszcze tak, miała tak. jakieś takie? Wiem, że można było go taką uniknąć, nie? Że to po prostu... Bo ciekawe, oczywiście to jest jakaś taka alternatywna y, linia wtedy czasowa, ale, ale to mi się bardzo podobało i teraz jakby powiedzmy, dodatek szczytywał y, save'y i ty po poszedłbyś tą ścieżką. To ciekawe, czy, czy to miałoby wpływ na, na wygląd głównej bohaterki. Oczywiście to by sprawiało, że ta postać na okładce wyglądałaby troszeczkę dziwnie. Ja, nie, nie ja w ogóle nie pamiętam tego wątku, szczerze mówiąc. Ja pamiętam, że w, że w, tym, w, tej, w tej posiadłości to przede wszystkim to właściciel mógł przeżyć albo nie, tudzież mógł Wrócić do. Znaczy, bo on... problem był taki, że on oszalał, tak. ale można było go uzdrowić. Tak, ale mogę się e... na przykład go uśpić, nie? Bo tam chodziło o to, żeby tak. coś tam zrobić. Żeby nie i... dotarł na spotkania. Tak, tak. Żeby tam nie było dotarł wiele... na spotkanie, bo on stracił tam zmysły. Dokładnie. I to, i to, i to było niesamowite jak, jak, jak kilka tych opcji, no nie takich drobnych nie? Czy, czy zabić, czy uśpić, czy coś tam, czy on ci widział, czy nie widział. I koniec końców potem mogłeś się właśnie przełączać pomiędzy kilkoma wersjami tej. Chyba łącznie to w ogóle było niesamowite, bo wersji tej, tej posiadłości to chyba były koniec końców Z4? Tak, tak, tak, tak. I, i, i w ogóle tak. wychodzą na zewnątrz też te. Ta przestrzeń na zewnątrz się zmieniała. To... Potem cała gra się też zmieniała, bo jak wracałeś już finalnie do, do teraźniejszości, to potem się okazało nagle, że, ten, że na przykład te kopalnie są zamykane, Ta. i z to, to trzyma jakieś tam wynagrodzenie, i w ogóle wszystko to w ogóle historię alternatywną, całą tego, tak jakby ktoś do tego, inny co było się wygrał jakieś tam tak. wybory. Czy coś tam. Już nie pamiętam tak, dokładnie tak, tak. szczegółów, ale to było... Ja uwielbiam takie smaczki, bo to jest coś, co powiedzmy, gdybyś, gdybyś nie, za, nie. Ja sobie zadałem ten, że się tak wyrażę, ten trud, bo mnie bardzo ciekawiło, a co bym zrobił wtedy. I kiedy widziałem, wiesz, te różnice, te małe różnice, to postanowiłem, że po prostu tą misję zrobię na kilka sposobów, żeby właśnie zobaczyć te konsekwencje. I czasami tak robię, bo, bo chcę wybrać jakby najlepsze rozwiązanie. Ale tu sama ciekawość jakby była ważniejsza niż jakby chęć ustal ustalenia, co było najle najlepszym wyjściem, tylko po prostu zobaczenie, co jak, jak te alternatywne historie potrafią się potoczyć? Tutaj nie ma, że tak powiem, alternatywnych historii, natomiast taką, jedną z takich centralnych misji w, tej, w tym dodatku jest misja w, z włamaniem do banku. O, I to jest zrobione bardzo fajnie. To jest zrobione rzeczywiście tak troszkę na moduł jak... starego TIFA. Ach, ale po, pojedynczy, Aha. znaczy nie, to jest, nie jest, nie ma żadnego sami. nikt ci nie pomaga w tym skoku, czy, czy jestem. Tam... Mm, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ale jest, jest to robione na takiej zasadzie, że masz. Masz ten City Hub i masz tą lokację zewnętrzną I, w tej, w, i od tego, co zrobisz w tej lokacji zewnętrznej, jeśli chodzi o przygotowanie się do, mhm. do tej misji, zależy to, w jaki sposób będzie wyglądało wnętrze tego znaczy wnętrze tego banku, jakie będą warunki panowały dla Ciebie mhm. w wnętrzu tego banku do tego stopnia, że jesteś w stanie zacząć z e, e, całą załogą uśpioną, laudaną i nieprzytomną <coughs> na podłodze. <głos> no to i właśnie. udało mi się to zrobić i trzeba się trochę napieprzyć ze przeproszeniem żeby, żeby do tego doprowadzić na to, znaczy inaczej, bo tam są chyba dwie opcje można, jedno, jedna jest taka, że trzeba zdobyć butelkę laudaną i potem ją wrzucić do szyby wentylacyjnego albo można ją zwyczajnie kupić, tylko że ona zazwyczaj jest dosyć droga więc to, zazwyczaj nie masz na to kasy mhm. a, więc, więc ja, się, ja, się, ja, się, ja postanowiłem się narobić troszkę i, a, i zdobyć tą butlę no i faktycznie było to całkiem fajne, przy czym oczywiście okazało się, że w tym banku są roboty dżindosza, więc wcale nie jest tak prosto. No. Ale i tak no, jakby nie było, cała, cała ludzka załoga no, spłasznie sobie spała. Tak, Tak, tak, tak. tak. Także można to, ale można też na inne sposoby to rozwiązać. Tem, wejść do banku to jest chyba raz, dwa, trzy, może nawet ze cztery. Mhm. Także pod tym względem to panowie rzeczywiście do godziny. tak, I tak, i tak to powinno wyglądać. W ogóle, czy nie masz, pierwsze wrażenia, że, że ten dodatek tak trochę bez echa przyszedł? On mógł przejść troszeczkę bez echa. Ja nie, nie widziałem żadnych reklam, jakichś takich informacji, jakby też nie rzuciła mi się w oczy żadna recenzja, czy wideo, czy jakaś tradycyjna w ogóle tego dodatku. Nie wiem, ja czy ten dodatek dopiero widziałem. teraz wyszedł? Jakoś tak... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Przecież ja już go skończyłem w zeszłym tygodniu. No właśnie, więc jakby to jest... On wyszedł dwa, za trzy tygodnie temu. Dokładnie I, i to nie można powiedzieć, że on wyszedł jakby w momencie, kiedy jest takie zatrzęsienie premier, no bo ten, Jeszcze nie. Bo ten końcówka października teraz jest, jest masakryczna, nie? bo to już no. nie wiesz, za co się złapać, czy za The New Colossus, czy, czy za hmm. Assassin's Creed Origins, czy, czy Origins? Oranges. Oranges, Oranges. Oranges is new, new Egypt, ale, tak. ale to trochę się dziwi, bo naprawdę chciałbym, żeby, żeby ten sukces, który osiągnął, osiągnął a pierwsza część, nie, żeby udało się go powtórzyć, żeby nie wiem, no, żeby to trylogia powstała, nie? Że, żeby był, no nie, niech, nie wiem, no, no, nie za bardzo da się na przykład Ludwoksy wprowadzić do Dishonored, ale, ale cokolwiek, żeby jednak, e, trzecia część się pojawiła, bo to jest, to jest i, najlepsza rzecz, która się pojawiła pod koniec ostatniej generacji, wie, jakby, czy w ogóle ostatni, się, ostatnich, marek. Hmm. repelacyjne, wiesz, że to rozczarowanie, jakim był TIF ten, ten, zwany. Tak tak taki zwane, reboot, tak, który, tak. Który, który właściwie, jakby wizualnie owszem, Miał klimat Tifa, ale. Stylizacja ale, była fajna, tak. I tam. No, chyba rozczarowała, że. To, przynajmniej. Ja, ja mógł powiedzieć, że nie, nie czułem jakiegoś takiego. takiego niesamowitego. czegoś niesamowitego, nie, nie, nie wynikało z mojej zabawy z Stevenem. Że to była owszem, gra, tam przyszedłem i to była ciekawa gra, ale. ale na pewno to nie było to samo uczucie, które dało, dało mi Dishonored. A Fani, właśnie, tacy jak ty, tacy ultrasi Tifowi, no. Hmm? no no nie, nie, nie byli chyba w stanie zaakceptować tego, te, tego rebootu i... Nie, nie, no, on fabularnie był słaby, chociaż no, też bądźmy uczciwi, powiedzmy, że fabuła w oryginalnych tej faktycznie nie była jakaś taka super wybitna, no, to była raczej klasyczna pod tytułem od, od antybohatera do, do tak. bohatera mimo woli, powiedzmy, tak? Zazwyczaj to tak wyglądało natomiast tam był przede wszystkim dosyć oryginalny świat i rozgrywka była fajna te poszczególne mapy, nawet jeżeli niektóre były zapychaczami to jednak miały fantastyczny klimat i tam przede wszystkim chodziło o rozgrywkę i o swobodę wyboru i właśnie też trochę o eksplorację trochę, trochę o, taki, um, o taki o taką piaskownicę jaką mieliśmy w Hitmanie, jaką mamy w Hitmanie to zostało mhm. doprowadzone przez panów do perfekcji um, natomiast, natomiast w tym T-Freeboot był strasznie strasznie taki ograniczony, był taki kalejki straszliwie. To, że nie można było, nie wiem, e, że ta eksploracja była tak ograniczona. Już, oczywiście tamto to miasto, miasto, które było też takim, też był taki city hub, no to była jedna Włań. rzecz, ale, ale takie rzeczy jak na przykład to, że nie wiem, że, że były tylko wyznaczone miejsca, gdzie można wbić strzały w li, z liną i się gdzieś wspinać. E, to, że na przykład same misje w sobie miały takie elementy, do których nie wiedziałeś tak naprawdę że, jak, w momencie, kiedy przeszedłeś na przykład jakieś, jakieś, przejście czy jakąś bramkę, to nagle gdzieś zjeżdżałeś w dół i to już się okazało, że to na przykład była jakaś tam, jakiś, jakiś segment, do którego nie dało się wrócić. Mhm. To w ogóle przeczyło jakby, wiesz, e, temu, w jaki sposób były konstruowane mapy do TIFA, czyli taki, czyli takim właśnie otwarte mapy to do eksploracji, tak. bardziej takie piaskownice, a tutaj było takie, taki taki, taki ten design był. Mm -hmm. Więc oni no mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy. Zrobili grę w, w taki sposób w miarę kompetentny, znaczy tam grafika, fizyka, animacja jest spoko, to wszystko działa, natomiast natomiast koniec końców zrobili grę strasznie bezpłciowo. No i to, co, to, co nie ukrywam, mnie wręcz nużyło, to były te, to co oni chcieli zrobić dobrze. Widać, że oni się strasznie, tylko że oni się zafiksowali jakby na, na drobiazgach i na pierdołach. Oni się strasznie zafiksowali na tym, jak to się nazywa. To miało kiedyś jakąś taką nazwę fachową, nie body experience czy full body experience, Coś, to, to się, jakoś to się nazywało, to że, to że masz ten model ciała w postaci yy, i że widzisz te nogi, widzisz ręce i że, i że to wszystko tak płynnie działa, to, się, to, to miało jakąś swoją nazwę, ale to już jakby mniejsza. I oni rzeczywiście zrobili to dobrze, ta animacja jest fajna i spoko, tylko że oni jednocześnie zrobili z tego, z tego złodzieja takiego kleptomaniaka. Ty w ramach tych misji, czy w ramach skradania się po tym mieście, kradniesz po prostu całe masy i całe tony jakichś sztućców, jakichś szczotek do włosów, jakichś nożyczek i innych pierdół. I ta postać za każdym razem wykonuje taki, taki, taki dziwny, taki wahadłowy ruch sięgając po tą i otwierając tak realistycznie tą szufladę, coś tam, tą szafę i tak dalej. Mnie się autentycznie chciało spać po tym. Bo to mhm. po prostu ten, ten powtarzany, dokładnie taki sam kołyszący ruch mnie to najzwyczajniej w świecie usypiało. Tak. To na początku pierwsze 10 razy jeszcze było ok, ale później... To ale ja 50 było... no już niestety. Tak, to już jest niestety... Tak. Także, także tutaj zdecydowanie zdecydowanie Dishonored jednak było takim powiemy świeżości i to była taka niespodzianka znikąd. To było takie, takie połączenie t i Dark Messiah i Might and Magic i takie, ooo, to można zrobić coś takiego jeszcze w jakimś oryginalnym świecie, takim troszkę odjechanym. Mhm. Zresztą w ogóle teraz wspomniałeś, że ten Dark Messiah to wiesz, że ja miałem taki... Właśnie nie wiem, czy nie wrócić kiedyś do tej gry. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w nią grał dłużej, że ja ją pamiętałem, ale, ale nigdy... Ja nie przyszedłem, też nie. Ale, też nie. ale to, jest, to jest bardzo ciekawe, że taką koncepcją właśnie... czy znaczy mechanika y, znana, no nie? Że taka... taka, taka Powiedzmy, stawiające na, na, na możliwości, ale z drugiej strony ten setting fantazy, że... mhm. Ja nie wiem, że, że na przykład, bo Teaf też taki teoretycznie był fantasy, nie? i tak dalej. Ale tu masz taki, taki typowy. też taki, tak? da, taki dark fantasy, taki, tak. taki steampunk, tak. No i Dishonored też jest steampunkowy i to bardzo mocno przecież. Natomiast. Mhm. Mhm. A, wiesz no, z drugim designer był taki problem, że um, oni mieli, nie wiem, jak na konsolach, ale mieli strasznie dużo problemów sprzętowych na przykład na PC, więc oni sobie sami troszeczkę a, to a, podcięli skrzydła że ta gra chodziła fatalnie na początku i że ja pamiętam, jak ja się frustrowałem, bo przecież i to, to było nawet coś takiego, że w pewnym momencie mówię, dobra, to już kupię sobie tego GTX-a nowego, żeby to przynajmniej jakoś wróciło, tak. natomiast, natomiast były z nim problemy bardzo długo. Nie, no, na no, tak, przykładą tak, jakoś tak e, bo to z kwestia tego, że nie, no, go optymalizuję, to w, w miarę taki sposób. Bo muszą, sposób, nie? Bo tak, nie? Bo muszą. Ale, ale, no, te 30 klatek no, musi ci wystarczyć, a na PC-cie to jednak jest ten standard, że nie grasz na myszce i jednak 60... To jest to, jest to co się powinno celować. Tak, e, tak, tak. Czyli te, ta, w ogóle ta historia tej... I, i, o co chodzi w ogóle z tym? Dlaczego, dlaczego wracamy do tej postaci? Wracamy do tej postaci, dla, znaczy wracamy do dwóch postaci tak naprawdę. Właśnie do Billy Lurk i do Dauda który jest już stary i chory i w ogóle. I generalnie to Daud ma taki pomysł, że to trzeba zabić tego gnoju, od, od którego wszystko się zaczęło. Bo to on jest, <laughs> że tak powiem, się źródłem wszystkich nieszczęść w tym wszechświecie. tak e, i generalnie koncepcja jest super, tylko że znowu to jest troszeczkę tak, dla mnie przynajmniej to jest znowu tak jak sobą drugiego Dishonored, że, że tam gdzieś kto, ktoś opowiada o tym, że to jest tak fajnie i, i to jest samo w sobie atrakcyjne, tylko że to, tego nigdzie nie ma na ekranie za bardzo. Tutaj tak nie. naprawdę masz co? Ma, masz opowieść o tym właśnie, że kurczę, podejmujemy się rzeczy niemożliwe i zuchwałe i totalnie zawadiackie, idziemy zabić mrocznego Boga, tak? A w efekcie przekłada się to na to, że skaczesz sobie po mieście, po różnych apartamentach, po czym włamujesz się do banku, po czym włamujesz się do konserwatorium, żeby zdobyć jakąś informację i nagle jesteś w kamieniełomie i zabijasz Boga albo nie i to już koniec. Mhm. To się jakby nie przekłada. Cał ten pomysł, tych misji jest łącznie pięć i, i, i żeby nie było ten, ten kamieniołum i, i, i ta otoczka już później taka bardziej fantastyczna, naturalna jest super, świetnie to wygląda. Ta lokacja jest zrobiona fantastycznie. Natomiast, natomiast to, jest, to jest znowu taki problem, przynajmniej ja miałem taki problem też właśnie z podstawką, że, że tam gdzieś te pomysły są i że tam gdzieś ta historia jest, ale ona się toczy tak jakby niezależnie od tego, co ty robisz. I to jest takie trochę, tak jakby siedział sobie scenarzysta i pisał sobie swoje rzeczy, a ludzie, którzy robili sobie poziomy, robili sobie swoje rzeczy, a potem ktoś przy o, chłopaki wiecie, co trzeba to jakoś skleić. No i wyszło, jak wyszło. No ale i tak warto chyba yy, zagrać, nie? Nie, przyjemnie się w to grało, natomiast no, nie oczekiwałbym co do właśnie, jeśli chodzi o jakąś taką konkretną spójność fabuły z y, tym, z rozgrywką, o, może tak. To są jednak dwie różne rzeczy. Ja yy, nie, nie ukrywam, że, że ten pomysł rozpalił trochę moją wyobraźnię, natomiast no, musiałem jakby troszeczkę swoje oczekiwania przytłumić. Rozumiem, ale na pewno inną grą, która, która nie wiem czy się zaskoczyła, bo, bo, bo yy, na pewno słyszałeś o, o niej wcześniej, zanim po się Hellblade, tak? I pewny tytuł jest... Tak, Senior Sacrifice. Nie znoszę w ogóle tej mody na te podtytuły, to jest w ogóle jakaś plaga, zwłaszcza na Steamie, zwłaszcza w takich właśnie w średnim segmencie, powiedzmy, czy w segmencie indii, że, że jest tytuł, podtytuł. A, a niedługo no, będzie jest... trzecia jeszcze linijka, no nie? Podtytuł, podtytuł. Na przykład, na przykład. W każdym razie jest to strasznie, strasznie, no może nie denerwujące czy męczące, tylko takie już tandetne. O, może w tym sensie. Mhm. I to też jest taka gra, która gdyby, znaczy nie chcę tego, żeby to zabrzmiało w taką mniejszą cenę ale ona nie była sprzedawana za pełną cenę, więc jakby była cenowo w tym segmencie tych, tych samo, samowystarczalnych, samoistnych dodatków, jak na przykład tak, do tak, chyba 20-20 dolarów jakoś tak. No, 20-30, tak. I no. e, też jakoś długa nie jest specjalnie, ale, ale ma bardzo interesującą fabułę i chyba też rozgrywka jest interesująca, ale wiesz, ja na przykład wiem tylko tyle o Hellblade, że to jest gra z trzeciej osoby uh -huh. i że y, fantastyczne są animacje postaci i to w ogóle nawet nieduży o, y, zespół ludzi robi, więc jakby niesamowite no Tak, Bo to robiło Ninja Theory już w takim chyba okrojonym składzie, ale przynajmniej, przynajmniej robili, na pewno robili to niezależnie od wydawcy, uh -huh. bo, bo robili to na własną rękę, także... A, I bardzo dobrze hmm. to udokumentowali swoją drogą, jak chcesz, to możesz sobie zawsze wejść na ten na kanał na YouTubie. Oni tam robili... No, Przypuszczam, że to było chyba robione pod Kickstartera. Żeby po prostu pokazać, że, że robią i jakim to idzie. A to była no gra ufundowana na Kickstarterze? Chyba tak. O, proszę. Chyba tak. Powiem Ci, że nawet nie, nie, nie zdążyłem tak, Bo Ona ma ale, takie ale... walory produkcyjne, że się, że no się, wygląda... Być może to jest kwestia tego, że właśnie te fragmenty jakieś, które widziałem, czy jakieś zdjęcia, no wygląda jak autentycznie produkt za na, na duże pieniądze. Że to nie jest tak, coś, tak, tak, co, tak. co powstało na silniku Unity, czy tam powiedzmy jest jakimś, jakimś CRPG z widokiem izometrycznym Nie, nie, To jest autentycznie... Nie, to jest Unreal Engine 4 i to jest zrobione wszystko ładnie od, wiesz, od, od podstaw przez nie. porządne studio które no, jakby nie było no, gigantyczne doświadczenie, tak? A mhm, mhm. jeżeli chodzi o, o hack and slash. I to jest, to jest właśnie gra taka bardziej action, czy bardziej adventure, czy... czy Przecież to tak w sumie pół na pół. I, i też niestety... Jeżeli chodzi o to, to jest pewien czynnik wspólny, jeżeli chodzi o właśnie taki rodzaj takiej rozłączności. To znaczy z jednej strony te zagadki są takie mhm. dosyć konkretnie spowalniające tę grę, przez co na przykład nie wiem, fani Ninja Theory, fani, fani Hackenslash będą się czuli troszeczkę znudzeni. A z drugiej strony walka jest na tyle dobrze zrobiona i w pewnym momencie na tyle tych wrogów jest dużo, że z tego się robi naprawdę taki konkretny hack and slash. I to może być z kolei za trudne dla fanów po prostu takich, nazwijmy to w cudzysłowie, symulatorów chodzenia, ale z określenia, którego ja nie znoszę. Ale powiedzmy takich gier bardziej właśnie nastawionych na narrację, na fabułę. Także może to jest troszkę krzywdzące, ale wydaje mi się, że pod pewnymi względami takimi czysto konwencjonalnymi mm. to jest taka troszkę gra dla nikogo. W tym, no właśnie pod tym, pod tym względem, że, że, że właśnie te, są, są jakby... Że bardzo nie wysoko wiem, ma... poprzeczkę daje, tak? Że, czy... To, w jednym, przeczkę, troszeczkę masz takie wrażenie, że te dwa elementy pod rozwiązywanie rozwiązywanie zagadek i hack and slash są takie jakby były projektowane troszkę obok siebie, że nie, jakby zabrakło takiego pomysłu na to, jak to wszystko z, m, zebrać w całość pod względem gameplayowym, a nie fabularnym tylko. Bo pod względem fabularnym to wszystko jest bardzo ładnie uzasadnione, no, tylko co z tego, skoro to się razem nie klei jako całość rozgrywki. I to jest, to jest w zasadzie mój jedyny zarzut co do, co do Hellblade. natomiast generalnie to jest Gra bardzo wa... Moim zdaniem to jest bardzo ważna gra, bo ona pokazuje ogromną siłę tego medium, jeżeli można tak nazwać. Wiem, że to brzmi strasznie górnolotnie, ale jeżeli, inaczej, wnosząc po, tym, po tych materiałach, które oni pokazywali właśnie na tym kanale na YouTubie w ramach tego making-offa, to im się udało w sposób skuteczny pokazać szerokiej publiczności, a przynajmniej tej publiczności, która kupi tę grę, jak gigantyczne problemy mają osoby, które cierpią na, nie na schizofrenię, tylko na psychozę. I ta gra to pokazuje w, po prostu w sposób nie, nie mówi ci, tylko ty de facto grasz postacią, która ma psychozę. I widzisz jako obserwator i jako gracz aktywnie przeżywasz to, te problemy, które mają takie osoby. Jest to oczywiście ubrane i tu też, ja też się zastanawiałem poniekąd, czy... Czy aby to było konieczne w ten sposób? No tak sobie panowie wymyślili, ale e, wydaje mi się, że ta gra byłaby jeszcze ważniejsza, gdyby ona miała jednak setting współczesny. Gdyby to było zrobione e, w tak bo, koszt... ta psy, no, to bo Tak, bo to nie, ta psychosa może mieć, jakby żeby ten świat, bo to jest fantazja taki, tak? Tak, bo to jest fantazja. Ja się zastanawiam właśnie, czy nie lepiej byłoby zrobić, tylko że wtedy byłaby już taka gra naprawdę społeczna, tak? O takim wydźwięku i może mniej osób by po to osiągnęło, nie, może wiem. Się, nie trudniejsza do zrobienia, tak żeby tak realistycznie może, oddać... Żeby się była słuchaczy. rozgrywka jakaś, nie? Żeby tak. była jakaś rozgrywka. Mhm. A, natomiast tutaj tutaj właśnie jest ten setting, jest ten setting nie tyle fantazy, co powiedzmy historycznie, historyczny, tak? Bo ta dziewczyna jest tam z plemienia piktów i oni zostali najechani przez wikingów. E, przez a jej, jej chłopak został zabity i ona teraz idzie błagać boginię wikingów o to, żeby ona oddała jego duszę i przy okazji próbuje sobie jakoś poradzić z własnymi demonami także, także ta koncepcja jest taka troszkę pokręcona, jeżeli można to tak nazwać natomiast no, z drugiej strony tak naprawdę nie wiemy, to jest tylko gdybanie, czy, czy, czy dałoby się zrobić. Być może były takie prototypy, być może oni myśleli o tym, żeby to zrobić we współczesnej formie. Nie zmienia to jednak faktu, że oni tę grę konsultowali bardzo konkretnie i z towarzystwami ludzi chorymi na psychozę i z psychologami, którzy się tym zajmują. I to jest, jak się okazało, bardzo, bardzo nośny i bardzo trudny i bardzo aktualny temat, bo y faz tej choroby i odcieni tej choroby jest tyle, że one w zasadzie nie są kwalifikowane jako jednostki chorobowe. Mhm. Jest podobno cała masa ludzi, które ma różne drobne symptomy od tego, co widzisz tam na ekranie, czy de facto co przeżywasz na ekranie grając z tą postacią, czyli tak przykład takich drobnych szeptów, po jakieś takie naprawdę konkretne halucynacje pod tytułem, że masz jakiegoś takiego, że masz na przykład kilka postaci, w swojej głowie, które ci mówią 10 tysięcy różnych rzeczy, niektóre nawet na przykład, nie wiem, trzaskają drzwiami, oknami i tak dalej i tak dalej. I ci ludzie to widzą, oni doświadczają tego w postaci halucynacji dźwiękowych i wizualnych. Także, także to jest coś przerażającego i niesamowitego jednocześnie. I ta gra próbuje poruszać te tematy w pewien sposób. To jest, ale to jest na przykład, znaczy, no bo rozumiem, że tu nie, nie chodzi o interpretację tego wszystkiego i tak dalej, ale, ale uważasz, że to jest, bo to jest ważki temat. czyli mhm. to dobrze potraktowali, że oni na przykład nie chcę powiedzieć godnie, bo to jest takie bardzo górnolotne takie, takie, takie mocno cucho, trudno jest to też oddać, tak ale tak, właśnie tak. Czy, czy, czy, czy oni nie skrzenili tego za bardzo właśnie bo to już nie chodzi o w sensie, sensie, w to, sensie, coś... w sensie w sensie, w sensie że, że oni nie poszli, jakby nie wzięli tego jako tanią sensację, żeby na tym tak, tak, nakręcić tak, o, o, tutaj, o, żeby sprzedać, nie. Chodzi, tak, nie, żeby... nie rzeczywiście zostało to zrobione bardzo taktownie i jest dużo takich elementów tutaj w tej grze, które są autentycznie przerażające i um, w takim sensie, że oni um, ta gra to też bardzo ładnie pokazuje, mimo tego, że ona, że ona jest... Znaczy może inaczej, nie mimo tego. Oprócz tego, że ona jest bardzo ładna wizualnie, to mimo wszystko o, ten m, zaprojektowanie tego systemu dźwiękowego, generalnie design audio i jakość dźwięku w tym wszystkim, mhm. a, zwłaszcza jak się gra na słuchawkach, jest absolutnie fenomenalna. Fenomenalna i przerażająca pod pewnym względem, dlatego że... Um, bardzo dużo tutaj włożono wysiłku w e, grę aktorską, w voiceover konkretnie rzecz biorąc. Mm -hmm. A powiem Ci, że nie pamiętam, kiedy ostatni razem grałem w coś takiego, co po, pomijając oczywiście właśnie takie, ale nie, właśnie to chodzi o to, że to jest jakby poziom wyżej, no bo są powiedzmy horrory typu właśnie tam system Shock i tak dalej, gdzie te dźwięki tam robią swoje, czy tam Resident, Resident Evil to nie jest dobry przykład, ale hmm. powiedzmy Silent Hill, tak? tak? Gdzie, masz, gdzie tam jednak była dużo, przynajmniej dwójka i trójka powiedzmy, gdzie tam jednak było takie nastawienie na tą warstwę dźwiękową, która była taka mocno niepokojąca. Tak tutaj masz y, y, pokazane coś, masz pokazane y, ile stresu może wynikać z takiej agresji czysto słownej. Jest, to jest niesamowita rzecz, jak bardzo ta gra stresuje, ale tylko dlatego, że po pierwsze masz głosy w jakiejś głowie, które Ci podpowiadają pięć rzeczy naraz a z drugiej strony masz również taki na przykład jeden dominujący głos w głowie, y, który na ciebie wrzeszczy z taką naprawdę konkretną agresją, I, a ty próbujesz odpierać jego ataki. To wszystko to jest no, tylko i wyłącznie dialog. Hmm. A robi to fenomenalne wrażenie naprawdę. Właśnie to jest, powiedz, że absolutnie. I właśnie to i tu. Y, y, tu ta moja niewiedza na temat tego tytułu no, spowiada tak, że jestem totalnie, absolutnie zaskoczony. Wiesz, aż nie wiem, co powiedzieć i, i chyba jednak sięgnę po potem. Bo, bo myślałem, że to po prostu będzie jakaś ciekawa gra, jakiś, jak, że to wszystko ładnie wygląda, że to Ale ten aspekt, o którym tutaj tak, tak teraz powiedziałeś, to zupełnie mnie zaskoczył. I że no, aż, no, aż to muszę. Bo to może być właśnie bardzo ważny tytuł. I ja, ja bym chciał, żeby że jeśli on to, tak jak powiedziałeś, ten ważki temat traktuje poważnie i bez, bez taniej sensacji, jako takiego powiedzmy punktu, że o, sprzedajemy tytuł i to patrz, teraz, teraz takie kontrowersyjne rzeczy, albo bo coś na stylu się sprzedaje, to chciałbym, żeby właśnie w dyskusji na przykład, kiedy, kiedy duże serwisy, nie tylko Fantasmagiery, oczywiście, będzie, będzie tworzona lista gier roku, to żeby właśnie Hellblade, yy, jakby, żeby to wróciło do dyskusji, żeby ta, ta gra nie została zapomniana. Yy, ja wiem, że, że to nie jest takie dobre porównanie, ale Dead Dragon Cancer, tak? Tak, tak, tak, jest taki. No, do tej pory, co nie gramy, to podobno jest strasznie ciężka gra i jakoś tak mi się trudno zebrać. Ale, ale wpływ, jaki ta gra miała na ludzi i, i, i jakie, jakie silne emocje wywoływała. No, do, ona, ona, ona istnieje jakby nie tylko na poziomie właśnie gry-gry, ale też jako, powiem właśnie te, tego, wiesz, ona zaznaczyła swoje piętno, że pokazała, no tak, że naprawdę punkt, bardzo trudne taki. tematy, naprawdę trudne tematy mogą z jednej strony być przedstawione w grze, a z drugiej strony, że, że można o nich opowiadać, że, a z że jakby też twórcom one dają, no tak, ja mam takie wrażenie, że jakby no, ta gra powstała z jakiegoś powodu że ten wręcz człowiek opisuje swoje własne doświadczenia. Być może dzięki temu ta gra jest taka przejmująca. że to no jest tak, bo to z że on potrzebował rodziców, tak, tak? Tak, że on potrzebował, twórca tej gry potrzebował jakby wyładować pewne, pewne wewnętrzne emocje, no nie? że otworzyć się i żeby, żeby ten ciężar no niektóry tłumił w sobie, wiesz, na zewnątrz, jakby go, po, nie wiem, z, może podzielić się tym ciężarem, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie wiem czy właśnie wśród twórców chociaż to się wydaje, że to jest taki temat, że prawdopodobnie jak ktoś cierpi na ten to, to pewnie też nie jest twórcą gier, ale tak jak powiedziałeś, są różne postacie prawda, tego schorzenia i, i, i na pewno jest tam wiele, wiele ludzi, którzy mają jakieś takie lekkie postacie te, te, tego i, i nadal jest funkc funkcjonuje w społeczeństwie. Tak, no dużo osób ma w ogóle niezdiagnozowaną tego typu, m, m, tego typu chorobę, ale powiedzmy któryś ze stadiów tej choroby, tak. bo to właśnie może przyjmować bardzo różne, bardzo różne formy. Mm -hmm. Natomiast ta gra była, she... była konsultowana i z towarzystwami osób chorych na psychodze i z psychologami, którzy się zajmują tylko tym tematem. Yy, I fajnie, fajnie się to nawet oglądało, bo, ale mówię, to masz, masz to masz to, wszyscy możemy sobie to oglądać spokojnie na YouTubie, na kanale Ninja Theory, gdzie, gdzie no. właśnie, zresztą w samej grze też jest jakby, mm, nie pamiętam ile ten filmik trwa, ale chyba tak z pół godziny, z 40 minut no. jest taki skrót jakby tego wszystkiego. I tam, no, i tam już pod koniec jest tak, jest, jest właśnie, są takie krótkie wycinki właśnie um, rozmów z ludźmi, którzy, którzy należą do tego towarzystwa, cierpią na mniejszą, lub na bardziej lub mniej zaawansowane stadium tej choroby, i oni wszyscy się zgadzają co do tego, że, że tak, że to jest właściwa reprezentacja tego, co oni czują, albo tego, co mogą czuć ludzie, którzy są chorzy na tę chorobę. Bez upraszczania tego, bez umniejszania tego, bez. Bez żerowania na taniej sensacji. Także to myślę, że to dla ja twórców myślę, to jest chyba największa nagroda. To, to chciałem powiedzieć. Ach, czy właśnie no, ja ja że, że to jest właśnie, że być może nawet wysokie oceny to jest jedno, ale, ale docenienia, czy to, że zrobiło się dobrze coś. Do, dotkając taki delikatny temat, to jest jednak. No to, to jest, dla mówię, no, temat jest, bardzo, temat jest bardzo Temat jest bardzo trudny. mówię. No, ja bym wolał mimo wszystko zobaczyć taką grę w wersji. Może kiedyś zobaczymy jeszcze taką grę w wersji w wersji, powiedzmy, bardziej, bardziej współczesnej. Natomiast no, tak czy inaczej jest to dosyć istotny głos, bo w zasadzie do tej pory nie było takiego głosu. No a z takich kwestii, nie wiem, typu prognozowania, ja myślę, że panowie dostaną spokojnie jakąś baftę za audio design. Jestem niemal pewien, że, że tego typu nagrodę mogą dostać. No, może, może nawet Jeff Keighy się postara w, w tym roku i, i, i e, no, wpłynie na... Ja no, wiem, jak to wygląda, prawda, oczywiście. Ja, ja nic nie zarzucam, że, że jest jakaś taka, wiesz, korupcja w tych nagrodach i tak dalej, ale być może yy, będzie jakiś taki zasałokształ, jak za, za nic innego nie dostaną, to choćby za to. Yy, na koniec, yy, Piotrze, ale to już tak kilka słów, bo yy, mam już dwie, dwie i pół godziny na liczniku. Tak, yy, yy, Paę tak to się mówiło? Oj, nie? tak, Pire, tak. Pire. To też już, te też już dawno. Twojego ulubionego tak, studia, tak. że się tak wyrażę, tak? Że, no, <laughs> czy to ta czy, ta... <laughs> czy bo, bo to już jest trzecia gra chyba, prawda? Giant Games. Y... E, Super Giant Games, był Bastion, tak. Super y... Giant Games. Był Bastion, był Transistor i teraz jest... I teraz jest Pary. Wydaje mi się, że oni coś jeszcze wcześniej robili, jakieś mniejsze rzeczy, ale powiem ci, że nie pamiętam. To ja A, no, sobie powiedzmy... że, że Trzecia taka duża, trzecia taka bardziej popularna, mm -hmm. powiedzmy to ja szybko zobaczę, bo y, Pair, to, to mnie zaskoczyło, że to jest, y, nie wiem, visual novel i jakaś taka gra sportowa ala koszykówka. Tak, tak, tak. tak, takie tak, tak, tak, tak. Się... No to mówię to znowu jesteśmy jakby w temacie gier trochę dla nikogo, A, bo to jest taka gra, gdzie rzeczywiście m, mhm. masz taką warstwę, masz, masz w zasadzie dwie warstwy. Jedna warstwa to jest Choose Your, Your Own Adventure mhm. i takie, takie, takie, takie visual novel i taki, taki lekki RPG. A z drugiej strony masz właśnie taką dosyć szybką i wymagającą konkretnego refleksu i umiejętności grę w koszykówkę z różnymi magicznymi umiejętnościami. Może nie będę objaśniał dokładnie, już nawet nie pamiętam dokładnie zasad, tak prawdę mówiąc. A... No, Zasady są podobne do tego Quidditcha z Harry'ego Pottera. Coś tak, masz tak tam. mniej więcej w, Biegasz w ten Biegasz za, za, za ty znaczy, generalnie zabawa jest taka, że musisz myśleć o kilku rzeczach naraz, bo tam jest coś takiego, że masz, tą, masz, tą, masz rodzaj tego ognia i musisz go wrzucić rzeczywiście do, do kosza przeciwnej drużyny. Natomiast e, każda z postaci ma rodzaj takiej aury. Ale w momencie, jak dostajesz tą piłkę, to tracisz tą aurę. Więc postać, która ma aurę, e, jak się tylko dotknie, a ona ma różny za, zasięg w zależności od tego, jaką grasz postacią, no to w, w tym momencie ty znikasz i ta piłka ląduje sobie gdzieś. I z kolei te, te punkty, gdzie wrzucasz tą piłkę, są jednocześnie miejscem respawnu. I oczywiście ten respawn zależy od, od charakterystyki postaci i tak itd. Tak są postacie, które są typowymi tankami na przykład, które mają bardzo szeroką aurę, ale bardzo wolno się poruszają. Mhm. Są postacie, które są drobne, zwinne i szybciutkie, ale mają bardzo małą aurę i bardzo szybko można je zabić itd. Tak tak są jakieś tam umiejętności ofensywne, są umiejętności defensywne, są jakieś wiesz, ataki... Mhm. Trzeba generalnie o tych wszystkich rzeczach myśleć. gra gracie oczywiście uczy bardzo ładnie tego wszystkiego, natomiast no to jest taka gra, która wymaga bardzo konkretnego refleksu, ale oprócz tego, i wydaje mi się, że to w sumie jest większość gry, to y większość tej gry polega na rozmawianiu z postaciami i na podróżowaniu przez świat. A świat jest narysowany tak fantastycznie i wygląda tak przepięknie jak gry ze studia Ghibli. Hmm. To wygląda się, to po prostu to to przecudownie. Widziałem to widziałem i to to urzekło mnie I, i, i byłem po prostu zaskoczony że że włączy jakąś grę sportową właśnie z, z, jest to bardzo dziwne połączenie jest to bardzo dziwne połączenie dlatego natomiast... zastanawiam się czy nie, nie, czy, nie, czy, nie, czy nie ma takiego trybu gry, że naprawdę że jest w ogóle tak że możesz tylko grać w, w ten sport i tylko się bawisz taki jest, friendly taka game, wersja, Taka wersja jakby offline, znaczy nie w sensie offline, tylko jakby jest taki drugi tryb gry, taki competitive, tak? Można to tak nazwać. A z innymi graczami o. wtedy grasz, tak? A, to, chyba, właśnie. ja nie pamiętam, że tam są Ale gierze. można z pewno tymi dźwigencją. Tak, tak, tak, tak, tak. Ale właśnie przydałby się taki drugi tryb, gdzie po prostu masz tylko właśnie Visual Novel, czy Your Own Adventure, paragrafówkę. Jakby nie musisz się męczyć, prawda, w tej grze sportowej. Ale wiesz, na czym polega Twig tutaj? Tutaj wygląda mniej więcej to tak, że um, po co ty grasz w tą grę? Um, to jest, dzieje się tak dlatego, że ty, że ty i wszyscy twojej kompanii są, to są zazwyczaj jacyś kryminaliści, wygnańcy i tak dalej. Różni tacy dziwni goście z trzymaną przeszłością. I, to coś, um, I te krainy, w których oni się poruszają, to są, takie, to są takie rubierze, pustkowia i inne cuda. I oni wszyscy rywalizują o to, żeby zostać zwolnieni z tej kary, którą odbywają, czyli tego ciągłego grania w tę grę. Um, i koniec końców wygląda to tak, że to jest jakby taki sezon rozgrywek, który jest dyktowany fazami Księżyca bodajże. I w momencie, kiedy rozgrywasz, kiedy przejdziesz jakiś tam ileś tam tych rozgrywek, to potem jest taka rozgrywka pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami, która się odbywa oczywiście na szczycie jakiejś największej góry z jakimiś klasztorem i z czymś tam. I ta drużyna, która wygra, wybiera jedną osobę z drużyny, która idzie do nieba w cudzysłowie, czyli zostaje uwolniona z tego kieratu. No i oczywiście to też jest problem, no bo tracisz w tym momencie cennego zawodnika, a jeszcze trzeba całą resztę spróbować przynajmniej uwolnić, nie? I to jest takby dosyć ciekawe, bo nie jest wcale powiedziane, że musisz wygrywać wszystkie mecze, możesz przygrywać i wtedy na przykład osoby z innych drużyn, przeciwnych, nazwijmy to w cudzysłowie wrogich, bo to jest bardzo mocny cudzysłów tutaj, trzeba to podkreślić, wrogich drużyn, bo ty gadasz później z tymi postaciami, te postacie nawiązują z tobą jakieś tam relacje, nawet jeżeli nie są w twojej drużynie, którą ty sobie zbierasz i budujesz, i okazuje się, że to wcale nie są złe postacie takie strasznie. One mają głębszy wymiar, zresztą generalnie praktycznie każda postać ma tutaj jakąś swoją taką konkretną historię. Do tego gra jest przepiękna pod tym względem, że ona ma absolutnie gdzieś to, że ty jesteś graczem i że jesteś nowy w tym świecie. Wszystkie te postacie gadają tak, jakby, jakby się spotkały wczoraj. A, czy nie ma A... jakiejś dodatkowej ekspozycji niepotrzebnej. Znaczy... Jest, ale jest inaczej powiedzmy, możesz sobie poczytać jakieś tam pierdółki, natomiast tak generalnie został tutaj stworzony bardzo duży świat z bardzo dużym tak zwanym backstory, ale ten świat nie, nie jest taki, że graczu koniecznie zobacz tu i tu przeczytaj i, i, bo, bo my tutaj wydaliśmy na to 5000 dolarów, więc musisz się za tym, z tym zapoznać. Właśnie nie, to jest coś zupełnie innego, no bo to też jest wiadomo nagrajny budżet, natomiast, natomiast właśnie to zostało tak fajnie zrobione, bo ten świat jest przynajmniej sprawia wrażenie takiego dosyć skomplikowanego a z y, dosyć głęboką historią i z mnóstwem różnych niuansów, ale on nie jest nachalny w prezentacji tego wszystkiego. Możesz się pewnych rzeczy się będziesz tylko domyślać, pewnych rzeczy możesz tam wywnioskować, część rzeczy się dowiesz. Mnóstwo rzeczy nie będziesz rozumieć, bo będziesz bombardowany całą masą nazw i odniesień, ale. I, nie, no to mi się bardzo podoba, że ta gra jest taka w pewnym sensie taka. Mhm. Macie macie troszkę gdzieś, jest taka, ale może tam w sumie to nie jest gdzieś, ona Jest taka nienachalna, może tak, z prezentowaniem się, nie, nie ma takiej potrzeby, żeby się przypodobać graczowi za bardzo. W ogóle jakim, jakim niesamowitym studiem jest właśnie też Super Giant Games, że, że oni robią takie, takie interesujące, małe gry. Z jednej strony no, można powiedzieć, że niektóre elementy oczywiście już były w innych grach, ale zawsze jakiś tuiścik dodają. No, w nie było to, że że była to ta, taka narracja dodatkowa, która... Yy, znaczy to jeden z, jeden z elementów yy, w grze. Po to, że po prostu cały czas mieliśmy ten komentarz niesamowity, czego zrobiliśmy, jakby budowało się taki, tą historię. Był Ale ja na przykład mi się to nie podobało zupełnie. Moim zdaniem to nie nadawało, nie dodawało specjalnie wartości tej grze. Dopiero w, w Transistorze, powiedzmy, że w, w tym momencie, kiedy to była opowieść tego miecza, który, mhm. który był tak naprawdę twoją postacią drugą jakąś tam. A to wtedy miało chyba troszkę większy sens, a oni koniec końców... Z, Zrezygnowali z tego w pewnym sensie w tej części. Znaczy nie w tej części, ale, tylko też, w tej jest... W grze. ale też jest właśnie nacisk na narrację, znaczy na historię w ogóle. Na tak, biologii. na historię jak najbardziej. Na historię na, na przede wszystkim są bardzo dobrze napisane postaci Są świetnie napisane postaci. Wszystkie postacie z twojej drużyny są fantastycznie napisane, widać, że, że zostało zrobione z głową. Oprócz mhm. tego jest jeszcze mnóstwo postaci pobocznych z przeciwnych drużyn, które też wchodzą z tobą w relacje różne. Generalnie wszystkie postacie w twojej różni zostały tak napisane, że po prostu nie da się ich nie lubić, po prostu się nie da. <śmiech> nie ma takiej możliwości. <śmiech> I pod tym względem gra jest absolutnie fantastyczna, jak i zresztą pod innymi względami. Ja mam wrażenie, że do tej pory Super Giant Games trochę też może o inaczej, pod takim względem muzycznym, na przykład Super Giant Games. Bo nie wiem, czy znasz tego kompozytora, który dla nich regularnie pracuje. Nie, nie. Nie jaki Darren Korb. On robi fantastyczne rzeczy, tylko że do tej pory miałem takie wrażenie, i w zasadzie to się potwierdzało, jakby w tym, że ja częściej słucham są traków z tych gier, niż w nie gram. A że, że pan się tak strasznie spinał, żeby robić jakieś fantastyczne dzieła, tak chyba sam dla siebie, a niekoniecznie dla gry. To oczywiście sprawdził. tej ścieżkę właśnie z Bastionej. Z Bastionem, Nie wiem, regularnie słuchał, ale, ale to, to były takie dźwięki, te. Tam... Już nie pamiętam dokładnie, tam była taka gitara, była, prawda... Tam były takie są... folkowe klimaty połączone z takim trochę trip-hopowym podkładem, albo takim hip-hopowym podkładem tak, wręcz. Tak, tak, um, tak, tak. Plus jakieś tam odwołania troszeczkę może do platformówek, do takich gier powiedzmy z, nie wiem, z 16-bitowców i tak dalej. Fajnie to było robione. A Transistor z kolei miał bardzo dużo piosenek i te piosenki są zarąbiste. W ogóle cały tak z Transistora jako, jako płyta się broni dużo lepiej niż gra, moim zdaniem. Więc <laughs> ja mam wrażenie, że pan po prostu miał rodzaj takiej ambicji, żeby nagrać coś takiego do gry, ale to, żeby to było takie na maksa po prostu super fajne, żeby wszyscy po prostu z no, prostu... tego przy czwartej grze ten powiedział nie podnoś nam za bardzo poprzeczki. Yy, ale zaka... właśnie o co chodzi? Ale widzisz, właśnie o co chodzi. On dosyć przytomnie doszedł do wniosków w przypadku w Pyre, przypadku żeby trochę może jednak zluzować, bo to chodzi o to, żeby to był podkład do gry, a nie żeby to było opus magnum twoje. A, właśnie i przy tym soundtracku wydaje mi się, że jednak troszeczkę jednak, że, to, że, że to zostało stonowane i to jest dobrze, bo ten soundtrack jest bardzo fajny i momentami nawiązuje do różnych starych gier z Diablo włącznie, tam są takie ścieżki, które tak przypominają wiesz, to pierwsze, pierwsze wejście do, miast, do tego do miasteczka, że wow no. piosenki są na przykład dużo słabsze moim zdaniem od, od tego co było w, chociażby w Transistorze, tam te piosenki są fenomenalne natomiast to nie zmienia faktu, że ten soundtrack jest po prostu funkcjonalny i to w sumie chyba jest to, co jest... I to chyba w sumie jest najważniejsze. Więc, no, więc jakby... Że po prostu nie, nie, nie nudzi się. Znaczy nie nudzi się. Tak, grę, nie nudzi nie się nie nużycie, robi świetny nie... klimat. Robi świetny klimat, pasuje, ale jakby nie wychodzi na pierwszy plan z względem gry. A ja mam wrażenie, że to robił soundtrack do tej pory. Te soundtracki do tej pory tak działały. Hmm. W, w, w przypadku tych poprzednich tytułów. Ja z transistory naprawdę niewiele pamiętam, natomiast soundtrack do tej pory czasami sobie odpalam, bo jest rzeczywiście świetny. No więc Piotrze... Kilka, ki no, kilka, no, kilka, cztery fantastyczne tytuły. To teraz ty w jakiej kolejności? Czy Prey, czy Death of Outsider, czy Hellblade, czy Pyre? Jakbyś właśnie, bo, bo powiem tak, że y ja mam mało czasu i chętnie bym sięgnął po wszystkie te tytuły. Oprócz Prey, bo już mam z głowy. No to, to dobrze, że masz z głowy. N czyli ten najdłuższy, bo jest najbardziej mono monotonny. No. W tym przypadku powiedzmy, że musiałbym najwięcej. Y ten. Ale który tytuł y na pierwszy ogień? Pytanie, czy masz, ochotę, czy masz ochotę na coś, na coś trudnego, ale ciekawego i, i rzeczywiście nowatorskiego? Czy masz ochotę poczuć się jak małe dziecko, które po raz pierwszy dostało zabawkę, o której marzyło od lat? Jeżeli to drugie, to mm -hmm. proponuję pajer. bo pajer jest czymś takim... i To jest, jest jak otworzyć po raz pierwszy nie wiem... Jakby, jakby, jakby czytać po raz pierwszy na przykład nie wiem, Tolkiena, albo, albo mm. nie wiem, Tetralogię Ziemię Morze albo coś równie fantastycznego odjechanego, albo czytać po raz pierwszy Pachnidło. No. <laughs> po prostu czytasz to i masz wypieki na twarzy. Wow, jakie to jest fantastyczne. Ja nie wiedziałem, że w ogóle można robić takie rzeczy. naprawdę ja się czułem jak małe dziecko grając w tę grę po prostu odkrywając kolejne aspekty. Mm -hmm. Mimo, że to jest de facto coś zbliżonego do paragrafówki połączone z taką właśnie strasznie dziwną grą zewnętrznościową jeżeli potrzebujesz takiej dziecięcej radochy i takich ładnych kolorków na ekranie i, a z drugiej strony bardzo dobrej fabuły i bardzo fajnych postaci, to zdecydowanie, zdecydowanie pyre. Jeżeli potrzebujesz takiego pozytywnego, fajnego doświadczenia. a Jeżeli potrzebujesz przerażającego doświadczenia, ale niezwykle ciekawego i intensywnego, interesującego to, to jak najbardziej Hellblade. Hellblade. <grym> <grym> Czyli w każdym, w każdym przypadku Death of Asylum na końcu. Raczej tak, raczej tak. To jest jednak, no... Nie wiem, no ja mam problem generalnie z tym... Z, z, z Dishonored 2. Jedenka mi się podobała bardziej, mimo że dwójka wygląda lepiej i gra się w nią lepiej, w sensie ona jest bardziej dopracowana i dopieszczona w sensie mechaniki, w sensie mhm. e, wszystkich e, umiejętności, gadżetów, sposobu poruszania się i tak dalej. To jednak no, nie wciągnęła mnie tak bardzo. Może dlatego, że to jest tak naprawdę troszeczkę powtórka z Bring more Witches, tego, tego yeah. dodatku. E, i mam wrażenie, że oni jakby nie pomyśleli, przynajmniej w podstawce, po pierwsze, w podstawce nie pomyśleli o tym, żeby, żeby to właśnie przełożyć trochę to, żeby skorelować jakoś fabułę i to, co się dzieje w świecie z tym, co ty robisz. O, o W tym sensie, że tak naprawdę ty odkrywasz spisek, a, ten, a świat sobie tam gdzieś idzie jakimś własnym torem i to w zasadzie nie ma jakoś tak... Brakowało mi jakiegoś takiego bardziej spójnego elementu. Miałem wrażenie, że to wszystko idzie dwiema drogami i niestety to samo jest w dodatku. Że, tutaj, że, jest, że, że jest fajny pomysł, i to na papierze brzmi super ale tak naprawdę to ten, ten ciąg misji, który masz do wykonania to się tak, no pod względem logicznym niby się to kolei, tak, z A wynika B, z C mm. wynika, z B wynika C i tak dalej ale nie ma w tym takiego poczucia, że to jest całość Zastaniam natomiast się, w przypadku też... tych dwóch gier jest, znaczy inaczej, w przypadku Pyre jest poczucie, że to jest całość, dopieszczona, dopracowana, do perfekcji w przypadku, w przypadku hmm, Hellblade masz ten problem tak jak Ci mówiłem, że są jakby dwa typy rozgrywki i one się nie do końca ze sobą kleją one się kleją, są uzasadnione logicznie też, natomiast nie do, to się nie klei jako całość, aż tak no. bardzo. Także jeżeli miałbym wybrać coś, co jest dopieszczone in fabularnie, jeśli chodzi o rozgrywkę i czujesz po prostu, że to jest komplet, to, to tylko pyre. Rozumiem, rozumiem. Czyli taka w sumie najmniejsza z gier by się wydawała, ale jednak najbardziej taka Naprawdę, yy, miał strasznie, strasznie dużo radości. Myślę, że tam, tam chyba, nie ja chyba grałem na najłatwiejszym poziomie. Ja, się też, ja też stwierdziłem, że to będzie dla mnie za trudne. Te jest mm. Wikibasy i to myślenie o 10 tysiącach. Znaczy, może nie 10, ale tam, tam trzeba naprawdę myśleć trochę o, o kilku rzeczach na raz i to w pewnym momencie może się stać frustrujące. Ja sobie w pewnym momencie zwróciłem poziom najłatwiejszy, po prostu się cieszyłem grą. I tak czy a, naprawdę, a naprawdę, A tak trzeba, tak. Naprawdę to jest no, coś pięknego. To jest tak relaksująca rozgrywka, że aż miło. Mhm. Mm no Piotrze, no, powiem Ci, że wyjątkowo, sympatycznie yy, się rozmawia. Jeszcze będę rzucił kącik kulturalny, ale, ale chyba już to mamy strasznie... To 4 godziny. Tak, dokładnie. Ale w takim razie musimy się koniecznie spotkać szybciej, nie czekać na, na, na kolejny... Nie pojawił się Benek, nie przy nie jednak lootbox okazał się... Czy musicie kupić kolejnego lootboxa? Kolejny BENEK. <laughs> być może w kolejnym będzie. Yy, Bernard... Yy... Nie wiem, tak na szybko cię zapyta pierwsza, czy oglądasz Strangers, Stranger Things drugi sezon? Nawet pierwszego jeszcze nie widziałem. No. Wiem, że wszyscy oglądają, ale ja jestem zazwyczaj do tyłu, jeśli chodzi o takie rzeczy. Nie, w ogóle nie mam czasu na seriale ostatnio. No ja też trochę tak. Ja oglądam właśnie takie krótsze brytyjskie, te takie wiesz trzy no odcinki na sezon, sześć odcinków na sezon. No, przecież... ale powiem ci, że na przykład drugiego sezonu Black Mirror do tej pory nie widziałem, więc też tak. Mm -hmm. A też chcę bardzo obejrzeć, no bo jest wiadomo. No to może, może cię tak przekonać, żebyś właśnie i Stranger Things nadrobił, bo ja dopiero zacząłem drugi, drugi sezon, więc jeszcze nie wyrobiłem sobie opinii, ale jednak jest trochę tak z tym Dishonored 2, prawda, że jednak mm -hmm. pierwszy sezon był taki taki rewelacyjny, że tak wysoko poprzeczka została podniesiona, że y, twórcy próbują zrobić coś nowego. No, przynajmniej w tym pierwszym sezonie coś mi się wydaje, że jednak w pierwszym odcinku z drugiego sezonu, coś wydaje mi się jednak nie do końca im wyszło, ale jak Aha. się mówi, to jest dopiero początek, zobaczymy. No. no a więc jest świetnie. I też dziękuję Ci, proszę, że tak na swoich barkach mm. przejąłeś właśnie omawianie tych tytułów, bo ja praktycznie nic nie gram, a. Ale ja nie też nie... nie, to się skumulowało po prostu z ostatnich dwóch, ma miesięcy, coś takiego tak, bo to... teraz właśnie, no, teoretycznie powinniśmy grać właśnie w wszystkie te nowe tytuły, Destiny 2, wiesz, ni Colossus. Przede wszystkim Duny Colossus, Asasynsko, bo to widziałem, że to, to wygląda, że to wygląda bardzo fajnie, tak, tak. Super Mario Odyssey. No, oh. Super Mario Odyssey w następnym odcinku dopiero. Ja, oh. ja w ogóle zacząłem grać, ale jeszcze za mało, żeby tak konkretnie coś o tym powiedzieć, ale jest te, Eleven Beat Studio wydaje w ogóle grę stylizowaną na, znaczy ona jest zrobiona z dużo większym rozmachem niż się niż na początku wydaje. Ja to się jakby wgryzam w, w, w, w nią. E, Tower 57. Nie wiem, czy widziałeś zwiastun. Jeszcze nie. Z polskich gier to widziałem tylko dwie rzeczy. Jedna to chyba The Observer. Mm -hmm. to, czy znaczy to jest Polska? No, widać, że no tam Polska. są polskie akcenty i to jest Polska gra. Tak. A druga to chyba Ruiner, tak? To jest chyba Polska gra. I o, no, są w takich klimatach cyberpunkowych mocno. No, właśnie, tylko Observer jest właśnie takim e, e, taką taką psychodelą wręcz, takim trochę... Uh -huh. nie, nie, nie te, no, że bo podróż... hakujesz tam umysły ludzi i szukasz dowodów zbrodni, tak? Znaczy to jest tak w skrócie w ogóle... największym. Tak, że to jest po prostu... Tak, że jesteś w ogóle właśnie ten ma możliwość podłączania się do umysłów, a ze względu na to, że jakby łamiesz trochę przepisy i zaczynasz się wyłomować do, do martwych ciał albo do, do, do, do osób, które nie, niedawno dopiero zginęły, uh -huh. no, jakby zaginasz system i też jakby... Ogarnia cię pewne szaleństwo i w tym momencie coś wiesz, rzeczywistość się miesza z, z, uh -huh. z, z, z fikcją na czystą tą tą no. Jest gra, jest tak ciężka, że naprawdę, y, y, no, trzeba się uzbroić, jakby trzeba mieć, powiedzmy, żołądek, żeby w ogóle no. grać na serwerze To jest bardzo ciekawe i, no, i wszystko ocieka takim. On ja powiedział, że to jest rekomendacja w pewnych kwestiach. No, no tak, jeśli masz mocny żołądek i lubisz w ogóle taki te, ten retrofuturyzm, bo uh -huh. ta gra ocieka takim, taką, taką stylizacją e, nawiązującą, e, Trochę, no, albo w dużej, w wielu aspektach do, do tego do cyberbanka, jak z Blade Runnera, właśnie do drugiego no, no, no. Więc, i, i, więc no, jest, jest jakby na co oko zawiesić i to jest bardzo ciekawy w ogóle temat, który podjęli za, zaraz po, po Layers of Fear i, i mm -hmm. to polskie studio Lumber no, w dobrym kierunku zmierza, muszę przyznać, że jestem aż, aż nie, aż jestem w ogóle w, w głębokim szoku, że. Mm, że tam mi się udało od, od takiej gry wejść jak ten chyba Basement Crawl to, to był taki taki Bomberman z jakimiś makabrycznymi postaciami tak w ogóle gra to, to mm. była ogromna porażka, była taka wiruszaurunkowa w ogóle dla studia, ale mm -hmm. niesamowicie zmienili ten obraz swój właśnie po wydaniu Layers of Fury właśnie teraz Observera ale, ale właśnie yy, Tower 57 to jest gra, która w ogóle w jakiejś przyszłości yy, dalszej ma być wydana w ogóle na Amigę też i to, ale to bardziej taki hołd chyba dla, dla, dla w ogóle takby tak korzeni, bo, bo klimat jest, jest, znaczy w ogóle graficznie oczywiście gra, wygląda dużo lepiej niż tytuły amigowe, ale na pewno graś na przykład w Chaos Engine, albo w tak, Bitman tak, Brothers tak, tak. wiesz, tak? bo taka no, no, charakterystyczna no, no. grafika. Top down z góry. Top down i tutaj masz świat, gdzie, tak jak mówię, no ja pograłem może z godzinkę, więc. Jest generalnie ta wieża, 50 Cent, ona ma w ogóle kilka, y, kilka no, niesamowicie dużo poziomów i każdy poziom jest taki specyficzny. Wiesz, jakieś, nie wiem Piętro, y, gdzie jest w ogóle Park Jurajski, albo coś tam. No. ale Ale no jest fantastyczny, bo jest w ogóle kop w tej grze, jest lokalny tak. i sieciowy i y, no. masz dużo rodzajów broni i tak dalej. To wszystko jest tak sympatycznie zrobione I ja, ja, ja będę oczywiście o tej grze w, w następnym odcinku dużo więcej opowiadał, ale Poszukajcie sobie zwiastunów jakieś naprawdę świetnie to jest zrobione. Trochę pod względem graficznym też przypomina taką grę, ale też może ci zupełnie tytuł nic nie mówiliście: Monst Monsters and Monocles. Tak nie, mi... to tu akurat niestety. Też taka to było na tylko na migę to niestety nie. nie. Nie, nie, nie, to są pc gry, to są nowe takie A, właśnie. Bo to, to, jest taki, to wygląda troszeczkę jak Indyk, nie? Bo to jest mhm. przez to, że to ma y, Pixel pixel, no pixel tak? Tak, że, o, że te pixele są wielkie jak pięści. Ale hmm. to ma taką swoją specyficzną atmosferę. Szczególnie, że yy, no, no ta gra ona, na oryginalnym amigie nigdy by nie mogła wyjść, nie? bo to są na te nowe amigi, na te mocne sprzęty, więc teoretycznie. Yy, nie wiem, ile tak naprawdę sztuk się sprzeda. Może ktoś dla sentymentu taką, taką wersję zakupi, ale gra jest bardzo rozbudowana, przynajmniej ten świat jest żywy. Tam jak jesteś na ulicy, zanim się dostaniesz do tej wieży, no to po prostu są jakieś stragany, jakieś są sklepy, może rzuć. Mi, nie ma taki mały, otwarty świat. W, no. w pigułce, tylko że oczywiście to wszystko w tej grafice takiej e, z widokiem z góry, bardzo kolorowej rewelacji, taki steampunk jest jeszcze klimat no, no jest naprawdę nie, no to świetny super. świetny klimat e, ja, ja jak się wgryzę i, i trochę ją bardziej poznam to, to, to, to, to w następnym odcinku o niej e, opowiem no i to jest właśnie takie moje granie, no nie, bo czekam na tego mm. Super Mario Odyssey e, z doskoku oglądam jakieś taki wiesz pojedyncze odcinki e, różnych seriali walcz ze Star Trek Discovery, to następny odcinek będzie, będzie bardziej kącikiem kulturalnym. W takim razie może się uda właśnie Bernarda z końca wyciągnąć z tego nurkowania i, i, i poświętujemy trochę. No. Jeszcze, mm -hmm. jeszcze jeszcze dziesiąta rocznica dopiero w styczniu, ale, ale zdecydowanie no. kawał czasu, prawda? No, to jakby nie było. Powiedz kiedy tak... człowiek był młody kiedy, kiedy miał dużo wolnego czasu i... i Czas miał... chyba. I dużo grał właśnie, dużo grał. Hmm. I, a, stare, stare dobre czasy, chociaż szczęście wszystkie czasy są dobre. Ja, to się no, no nie nie no ja zdecydowanie wolę te czasy, przynajmniej tak powiedzmy bardziej po trzydziestce. Zawsze człowiek z sentymentem później patrzy, wiesz, że, że może później właśnie będziesz bardziej łaskawy dla, swojej, dla swoich e, młodszych lat. Nie dokładnie tak. Wygłupów. wygłupów. Teraz jest mniej wygłupów. E, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję również. Pamiętajcie, żeby skomentować, dorzucić swoje dwa grosze, może się nawet z nami nie zgodzić. Tak, kłóćcie się z nami, właśnie tak jest najfajniej. Tak, na grupie Fantasmagierii albo w komentarzach na stronie. Komentarze, coś tam się psuje, że jakieś bardzo długie komentarze się nie wklepują, więc długie dyskusje zapraszamy na Facebooka, krótkie pozdrowienia i tak dalej na stronę www. No i co, i słyszymy się za tydzień. Hej.